Witam, Fantasmagieria, podcast o grach komputerowych, konsolowych, ale nie tylko, odcinek 649. Ja nazywam się Damian Paluchaka Dachman i ze mną jest Grzegorz Wojewoda, aka Pres Perez z podcastu Rozgrywka. Witaj, Grzegorzu, na w skromnych progach ponownie. Cześć, cześć, uszanowanie, Dachman, uszanowanie, słuchacze. No, wiesz co, yy, miałem parę takich, takich otwieraczy, ale yy, dosłownie zdałem sobie sprawę jakieś, nie wiem, 15 minut przed nagraniem, że dzisiaj to już tak totalnie piekło zamarzło, to już to, że ono już zamarzało od jakiegoś czasu, bo to nie była pierwsza, nie pierwszy ekskluzyw z Xboxa, który się pojawił na konsoli PlayStation, ale dzisiaj wyszła oficjalnie Gears of War Reloaded, gra, która, która zbudowała potęgę Xboxa 360. Znaczy oczywiście w oryginale, nie, nie ta nie masterowana i tak sobie mówię, żeby to jest taki. Kończy się pewna era tych ekskluzywów, że to już chyba powoli. E, znaczy, to już znikło, z, jeśli chodzi o Xboxa. Nie mamy chyba już ekskluzywów w ogóle na Xboxa, a na PlayStation to się powoli e, będzie kończyć. Na razie przez czasową ekskluzywność, bo wiadomo, że gry będą wychodzić e, najpierw na, na, na, na PlayStation, ale na przykład już po roku mogą się pojawiać na PC, mogą się pojawiać na, nawet na Xboxa. No przecież, Helldivers. I to w jakiejś takiej wersji chyba specjalnej z, z jakimś pakietem od ODST mają, mają zawitać, czy już zawitały na Xboxach. No to ja, ja Ci Xboxach. powiem, Helldivers 2 ma premierę na Xboxach dzisiaj, więc A to też. jest jakby podwójne <śmiech> święto. Gears <śmiech> of War na PlayStation, Helldivers 2 na Xboxie. Ten pakiet od ODST to jest pakiet skórek, który chyba pojawi się dzisiaj i on jest po prostu do kupienia w sklepie. Tak jak wcześniej w sklepie Helldivers 2 można było kupić pakiet skórek do postaci z Killzone 2, to znaczy tam jedna skórka była do kupienia, a drugą można było odblokować chyba w grze, mhm. nie pamiętam dokładnie jak to było i nie wiem jak to będzie z ODST, natomiast faktycznie w ramach świętowania tej premiery xboxowej skórki ODST będą w Helldivers 2 także bardzo duże wydarzenie tak jak mówisz, eksy powoli przechodzą do lamusa, Nintendo trzyma tylko się w swojej twierdzy doskonale mhm. nie zamierza puszczać, prawda? No ale ty jesteś zainteresowany Switchem 2? W ogóle to jest coś taki, tak, ta konsola... Bo jesteś raczej pc PC-owcem, mi się wydaje, nie? Gdzieś tak z krwi i kości, no nie? Konsole są oczywiście obecne w twoim życiu, ale, ale tak nie, nie kojarzę cię, żebym cię, Na przykład nie kojarzę ze Switchem 2, na przykład. Tak z, gdzieś... z tą historią PC owo konsolową to jest tak, że wiesz, od dziecka grało się na tym, co akurat rodzice kupili. Czy to był Pegasus, czy, czy to był IBM 386. I przez wiele, wiele lat to był przede wszystkim PC. -t. Potem e, pojawiło się wreszcie PlayStation 2, PlayStation 3, Xbox 360, ale to w konsolę szedł już mój młodszy brat. Ja raczej mm -hmm. byłem pecetowy, aż w końcu jak zacząłem zarabiać realne pieniądze i mogłem sobie pozwolić na takie zabawki, no to kupiłem PS3, potem PS4, Xbox um, One, że to był ten pierwszy. Mm -hmm. No i potem, wiadomo, kolejne iteracje. Więc ja tak naprawdę w tej chwili mam w domu ta. Xboxa, Series X, PlayStation 5 e, i PlayStation VT gdzieś w szufladzie, więc to nie jest tak, że ja jestem mm -hmm. stricte pecetowy, chociaż mm -hmm. no, jeżeli mogę to gram na PCecie, jeżeli ten PC jest odpowiednio silny i może uciągnąć te gry w, po prostu w lepszej oprawie graficznej niż, niż jest to na konsolach i w lepszym klatkarzu to po prostu wybieram peceta. Plus, jest ta masa gier PC-owych, które tak naprawdę, właśnie a propos x są ekskluzywne dla infrastruktury komputerowej, PC-owej i po prostu na konsolach ich nie ma. I dlatego też w te gry gram właśnie na PC-cie. Więc, tak naprawdę, jeżeli chodzi o bazę eksów, to największą bazę eksów ma PC, A jeżeli chodzi o Switcha, to ja nie jestem po prostu mobilny. Ja mam, mm -hmm. tak jak powiedziałem, tą Vita, wiesz, ona leży w szufladzie. Ja od czasu do czasu odpalę jakąś gierkę na telefonie, kiedy jestem w pociągu albo w samolocie, ale, ale nie jestem w stanie przekonać się do grania mobilnego i z tego też powodu nigdy nie przekonam się do Switcha ani chyba nie przekonam się do Switcha 2. A druga sprawa jest taka, że tych gier, które są na Nintendo, tych gier ekskluzywnych Nintendo, jest dużo, ale one w ogóle nie przemawiają do mnie. To znaczy, to nie są gry, w które ja grywam. Ja nie lubię platformerów, mm. ja nie lubię tego takiego, wiesz, stylu, który Nintendo wprowadza. One są dla mnie dosyć dziecinne, bardzo często te gry i w oprawie graficznej, i w podejściu do gracza, więc raczej się mm. na dwójeczkę nie skuszę. Chociaż był ostatnio u mnie znajomy, mm. pograliśmy w Mario Karty, i pograliśmy, słuchaj, w to Super Mario Party bodajże, którąś tam odsłonę. No to przez chwilę się zastanawiałem, czy nie chciałbym Switcha 2, bo na przykład to Mario Party bardzo mi się spodobało i wiem, że jest wiele części. Ale bardzo szybko ochłonąłem i stwierdziłem, no po co? Żebym raz na pół roku zagrał ze znajomymi, jak do mnie wpadną, a potem to będzie leżało w szufladzie? No no nie, to po prostu tam nie ma gier dla mnie. A wiesz, w Cyberpunka albo w Wiedźmina 3 grać na Switchu, kiedy mogę w to zagrać na PC, cie? przecież to jest absurdalne. <grym> Wiesz, ja znam tak. argumenty, mogę grać na kanapie, kiedy żona ogląda serial, albo mogę grać w podróży do pracy, bo jadę pociągiem, ale no, ja nie muszę grać na kanapie, a to jest raz, a dwa, że nie lubię w podróży, jakby wiesz, jak jadę do pracy pociągiem, to, to prędzej posłucham audiobooka, niż będę na 15 minut wyciągał switcha, żeby wiesz, zrobić jeden etap w Mario, dla mnie to w ogóle nie jest masz no właśnie, no bardziej te stare te konsolki przenośne jak Vita i nawet PSP, one były... Nie pamiętam dokładnie, bo jakaś mojej przygody tak z DS-em tak nie prowadziłem równolegle jak moją przygodę powiedzmy z PSP, jeśli chodzi o, o, o nowości, czy jak gry jak wychodziły. Ale generalnie PSP miało tak gry skrojone, że one się idealnie wpasowały w te takie krótkie interwały, jak to się ładnie mówi, że, nie? że te 15 minut. Mhm. A na Switchu no jednak masz takie gry, które siadasz i, i przepadasz, nie na kilka godzin, bo jest ciężko przerywać. Oczywiście to uśpienie daje tą możliwość, ale jak grasz jakiegoś takiego RPGa, czy jakąś taką grę, gdzie jesteś ściągnięty, to, to, to tak, tak przerywać co chwilkę, to jest, to wiadomo, że jest takie przerywanie, granie, granie przerywane nie jest to najlepsze dla zdrowia. Nie, ale, nie jest, nie, y nie jest. Ale wiesz co, tak sobie pomyślałem, no nie, bo tak... Y kojarzycie się z PC-ami, bo zawsze yy, te, tak technologicznie jesteś yy, na bieżąco, też mi się wydaje, że, yy, że mówisz o tych frame generation i o tym tym, więc, znaczy, ale tak sobie tak pomyślałem, że kurczę, kiedyś jak się kupowało mocnego peceta, to się odpalało te wszystkie gry na maksymalnych detalach i ten rok, dwa miałeś takie spokojne. Mhm. A teraz kupujesz tego najnowszego, najnowszą kartę graficzną i jeśli masz ten yy, 4K monitor, to i tak wiesz, że jesteś skazany na te dls -y. I ja jak włączam DLS-y, to, to zawsze mam ten problem, że jakbym ich nie ustawiał, czy na jakość, czy nie, to zawsze mam takie wrażenie, że, że jest, ta rozdzieczość jest mydło. No nie, no, bo na tym to polega, nie? że to podbija mm -hmm. tą rozdzielczość. Ale nigdy jej tak nie wyostrzy, jak ta, ta natywna rozdzielczość, która jest. I nawet y, od jakiegoś czasu zacząłem mieć, y, nie wiem, jakbym miał takiego słabszego peceta i obniżam y, niektóre te suwaczki i wyłączam DLS-a, żeby mieć Tą ostrą grafikę, żeby znowu poczuć się, że jak mam ten, ten, ten, tą odległość rysowania tych przepięknych jakichś yy, plenerów, to, to one nie, nie jakoś nie, nie rozpływają się, nie, nie, nie ma takiego rozmycia. Nie wiem, no dla mnie. A ty yy, masz... ta, ta, ta... Aha, ja nie mam proszę. mocnego pc ale nie, mam. Nie, yy... Ale czy ty masz monitor 4K? Nie, nie, właśnie mam 1080p i mam 4060, więc ja, ja nie, nie, nie stawiam się powiedzmy na, na poziomie ale kogoś, kto miał na 5080, 5090, ale, znaczy, ale tak to e, wygląda. Masz bardzo mocną kartę i masz full HD, tylko monitor, więc w ogóle ta karta powinna sobie ja. radzić z tym wszystkim bez problemu, bo ja się pytam o to 4K, bo ja nie mam monitora 4K, ja mam monitor QHD, ale mam telewizor 4K i ja mam komputer podłączony do tego telewizora i często przełączam się na telewizor, żeby wiesz, usiąść sobie z padem na kanapie i zagrać w grę po prostu wygodnie na kanapie z padem w ręku. Natomiast mm. ja mam komputer od nieco ponad roku, nowy komputer i mam na pokładzie 4070 Ti i wyobraź sobie, że jak się przełączam na 4K, to bardzo często po prostu ilość klatek w 4K jest dla mnie niewystarczająca, bo ta rozdzielczość sama w sobie już wymaga naprawdę ogromnej mocy, to jest raz, a dwa, że właśnie jak do, wrzucisz wszystko na ultra, wrzucisz jeszcze do tego jakiś ray tracing, to zapomnij, w ogóle mm -hmm. bez DLSS-a, bez Frame Generation nie pograsz komfortowo, no bo 4K jak ci wyciągnie 35-45 klatek, to jest maksy, maksymalnie co ono wyciągnie. I teraz wiesz, ja bardzo często, e, przede wszystkim unikam Frame Generation, bo z Frame mm -hmm. Generation jest ten problem, że w wielu grach ono źle działa, coraz częściej działa dobrze w nowych produkcjach, co zauważyłem, ale na przykład w Mafii, o której dzisiaj będziemy rozmawiali, wcale dobrze nie działa. Natomiast y, grając na tym telewizorze 4K, bardzo często i tak ustawiam rozdzielczość QHD, żeby mieć wtedy klatki, bo ten przeskok z 4K na QHD daje ogromną ilość klatek na sekundę, które, mhm. które dzięki temu karta graficzna jest w stanie wygenerować. Ale ja już wtedy widzę, że... Ten obraz nie jest tak ostry, wiesz, jak powinien być ostry na tym telewizorze. Natomiast okay. jak przeskoczę na monitor i tam mam monitor QHD, mam rozdzielczość QHD, wtedy wszystko wygląda bardzo dobrze. Ale faktycznie często bez DLSS-ów się nie obejdzie. I ja jeszcze rok temu bardzo chwaliłem tę technologię, a dzisiaj jednak zgadzam się z krytykami i ze słuchaczami, którzy wtedy krytykowali mnie, kiedy ja wiesz, mówiłem o tym, że to jest spoko. Bo, no nie do końca jestem przekonany, że to mm -hmm. jest spoko, dlatego że, jakby sama technologia, wiesz, teoretycznie, jakby, jak najbardziej jest na propsie, ale to, jak ona jest, wiesz, wdrażana w tych grach, to, jak sobie radzą z nią deweloperzy, i tak dalej, i tak dalej, no to często pozostawia wiele do życzenia, wiesz w takim South of Midnight wszystko chodziło fantastycznie, ale w mafii już niekoniecznie. Tak jak mówisz, tak. czasami ten DLSS powoduje mydło. Nie zawsze, bo bardzo często moim zdaniem DLSS nawet na Balanced wygląda dobrze, więc, więc też zależy wszystko od gry, ale na przykład największe mydło dla mnie i największy dyskomfort powoduje najczęściej ray tracing, bo ja mam wrażenie, że bardzo dużo gier... Jest miękka, kiedy włączysz ray tracing, i ja wiem, że tak ma być, ale one są dla mnie niewyraźne wtedy. Zauważyłeś to? No wiesz co, ja w ogóle ostatnio się zastanawiałem. Nie powiem, że mi tam myśl tak, tak po prostu przyszła, ale to dużo ostatnio krytyki gdzieś wziąłem tego, że, że ten ray tracing, owszem, on potrafi ładnie wyglądać, ale czasami jest stosowany wybiórczo, ale jednak. Przez to, że y, gry, y, które go mają no nie, mają takie wymagania, że on jest nieopłacalny. Że, wiesz, już ja, ja mam taką swoją ulubioną tyradę, że y, ubolewam, że po prostu fizyka w grach gdzieś, gdzieś poszła w zapomnienie. I ja nawet się to w, w tych grach na Unreal Engine no, one potrafią ładnie wyglądać, ale wiesz, wchodzisz w jakieś zarośla i czasami one są tak, że po prostu przechodzisz przez nie, jakbyś był, nie wiem, jakimś. Nie wiem jakby się powietrzem, czasami się tam gdzieś tam ugnie coś, nie? Bo to, to, to jest... Ale nie ma takiej fizyki, jak była kiedyś, nie? Wiesz, nie ma tego, że po prostu strzelasz do, do, do gałązek, czy do, do drzew, tak w w się sprzed, no, no, no teraz to będzie ile? 18 zaraz lat? Będzie, zaraz tak, zaraz będzie 2007, tak, zaraz 2007 tak, nie? Jakoś nie? tak. Mhm. I, I wiesz, i w crazy się po prostu strzelałeś do tego, w Far kraju pewnie też już nie pamiętam dokładnie, nie, jak, jak to się tam rozkładało w, na tym silniku, na juni później jak oni tam zmienili to wszystko, ale dla mnie gdzieś przejście z tego, żeby gry miały fajną, rozbudowaną fizykę do tego, żeby e, ładnie wyglądały, ładnie błyszczały, to nie jest dobry kierunek. I, e, i teraz właśnie e, a propos, ja nie grałem akurat w, w, w betę e, Battlefielda szóstki, ale słyszałem, że oni po prostu zrezygnowali tam z, z, z ray tam w ogóle nie ma tego no, gra oczywiście wygląda bardzo ładnie, bo, bo pewne rzeczy można zrobić innymi metodami no, ale też no, wydajność jest ważna nie? i to żeby, żeby to wszystko też chodziło i, i, i po sieci i, i na różnych sprzętach i oni celują jednak w bardzo dużą bazę użytkowników, wydaje mi się, że nawet pewnie posiadacze już takich wiekowych kart graficznych jak, nie wiem, 960... Y, 960. 1060 pewnie będą mogli zagrać. Ja nie, nie grałem w tą Nie wiem, ty grałeś w BT? Batman, tak, ja grałem wszystkie? w BT w oba weekendy, ale pozwól, że najpierw cofnę się do tego, co powiedziałeś wcześniej, a mianowicie do Crisis i do Far Cry, bo bo jedno, o czym powiedziałeś, to jest oczywiście fizyka. To, że te gałęzie i drzewa tam się łamały, jak waliły się budynki w Crajzisie, że oponę w samochodzie można było przestrzelić i wtedy z niej schodziło powietrze. Piach wzbiera, wiesz, wzbijał się w górę, jak wybuchał granat i tak dalej. Ale druga rzecz to była inteligencja przeciwników. To, jak zachowywali się przeciwnicy w Crajzisie albo w takim fear, a to, jak zachowują się dzisiaj, to jest przecież... Przepaść, tak jakbyśmy mhm. wiesz, cofali się w rozwoju. Zobacz na przeciwników w Indiana Jones'ie chociażby, tak, albo w Star Wars Outlaws. I teraz porównaj ich do tego, jak zachowywali się komandosi w Firze. Jakby wiesz, gdzieś tutaj zgubiliśmy się po drodze do, do, do tego wszystkiego i ja absolutnie mhm. się z tobą zgadzam, że mm, to dążenie za grafiką, za tym, żeby było jeszcze ładniej i porzucenie wszystkiego innego dookoła jest błędem bo ostatecznie lądujemy z konsolami, które dalej ledwo zipią w 30 klatkach. Ja słyszałem, że ten Metal Gear Solid Delta, który ma teraz wyjść na dniach na PlayStation chodzi tylko w 30 klatkach i to jest absolutny lock i tego się nie da zmienić, a na PC-tach z kolei lock jest ustawiony na 60 klatek, co też w 2025 roku jest no, dosyć dyskusyjne i wiesz, mm -hmm. i dostajemy gry, które które mają ray tracing i pięknie wyglądają, ale kosztem wszystkiego innego dookoła, tak naprawdę i tak w najwyższych detalach mało kto jest w stanie w to zagrać. nie? I, mm -hmm. i wiesz, i, i dla mnie w ogóle ray tracing jest absolutnym błędem, bo, bo on jakby stopuje rozwój wszystkiego innego i on naprawdę bardzo wysoko stawia poprzeczkę dla deweloperów i dla graczy, którzy muszą inwestować w sprzęt, który będzie w stanie to wszystko pociągnąć. Bo już nawet nie mówię o konsolach, bo na, na konsolach ray tracing i tak jest absolutnie minimalny. Więc jakby... Tak. Może po prostu go wyłączmy. Wiesz, chcecie to 4K, zostańmy przy tym 4K, ale pozbądźmy się ray tracingu, wróćmy do tego sztucznego mhm. światła, tylko widzisz, dlaczego ray tracing? Bo deweloper nie musi robić tego światła, kiedy posiada ray tracing, dlatego że ray tracing wszystko robi sam. I tu jest problem. Deweloperzy nie mhm. cofną się do ręcznego ustawiania świateł wszędzie w swoich grach, bo to po prostu kosztuje ich za dużo pracy. Wiesz o co no, chodzi? Tak, ale wiesz co sobie jeszcze pomyślałem, że ten Ray Tracing, bo no, przecież są też takie przykłady, kiedy Ray Tracing się dodaje do starych gier i w, jak to robi robotę, masz ten Doom no z Ray Tracingiem, Half-Life z Ray Tracingiem i to pokazuje, że tak, ale tam różnica między tym grą, wiesz, jakby jakością wizualiów z Ray Tracingiem i bez Ray Tracingu to jest niebo a ziemia, tam Oczywiście. po prostu ta fizyka, te, te, znaczy fizyka, no można powiedzieć, fizyka fotonów, nie, tam światła, że, mm -hmm. że to po prostu robi tak kolosalną różnicę, że ewidentnie widzisz, że ten ray tracing działa. Kiedy ja włączam sobie tam przełącznik na przykład ray tracingu nie? w cyberpunku, czy w jakiś takich, nie wiem, czy choćby w tym nowym Indiana Jonesie, nie? Gdzie ten mm -hmm. ray tracing jest, ale jakbyś chciał na przykład ten super ray tracing, zwany pad tracingiem, no to Owszem, tak. te różnice są, ale one są tak minimalne, a, a obciążenie procesora jest takie, że tak jak mówię, no, przy cyberpunku te różnice są niemal niedostrzegalne. Myślisz jak Digital Fundry robić stop klatkę i patrzeć jak się układa ten cień pod tą ławeczką. Czy on się tutaj nie wiem gdzieś tam od czegoś odbija, tak jak powiedzmy, światło się odbija, czy nie. I, i, i czasami to tak. nie pomaga. Kogo to w ogóle obchodzi, prawda? Jakby no. ty grając w grę naprawdę oczywiście yy, napawasz się grafiką, taki cyberpunk wizualnie jest przepiękny, ale on daje radę już nawet bez ray tracingu, wiesz co mi chodzi? Mm -hmm, I teraz tak. nikt nie będzie jadąc przez miasto na kolejną misję, wysiadał z samochodu, żeby spojrzeć jak rozprasza się światło pod ławeczką nikt, no, tylko dokładnie. Digital Foundry tak jak powiedziałeś tak, można tak. no właśnie... liczyć piksele i tutaj o, tutaj spadła rozdzięczność bo ale tak. jeszcze jest a propos fizyki i, <coughs> i Switcha 2 to tak, ja też takie taki jump back, że wszyscy się ekscytują, jakie tam niesamowite rzeczy w tym, w tym Donkey Kong Bananza można robić, jakie zniszczenia i tak dalej ale ja nadal się upieram, że ta gra mogłaby być zrobiona na Switcha pierwszego bo przecież my to, co mamy w tym, to mieliśmy już w grach na 360 nie wiem no Ja wspominałem nie tak dawno taki tytuł Fracture, nie wiem, czy pamiętasz taką, taką grę, gdzie miałeś taką, taką broń, która miała taką zmienną polaryzację. No to była gra z 2008 roku, właśnie z PlayStation 3, z Xbox 360. Zapomniana gra, bo ona nie odniosła jakiegoś sukcesu specjalnie, ale miałeś taką zmienną polaryzację i... Jeden, jedna polaryzacja powiedzmy wykopywała dół powiedzmy, a druga wyciągała te, wiesz, tą ziemię, no nie, nie wiem to powiedzieć nie? jakby budowała, nadkładała i, i bawiłeś się po prostu taką fizyką te, przekształcania tego terenu albo Red Faction, ja już nie mówię o tym Red Faction Guerrilla, który też jest w serie, mhm. powiedzmy 360, ale Red Faction 2 Stare Jeden lety, nawet. Ty, no, no, mogłeś pies, pies. właśnie do tego, jakie to robiło wrażenie, że robiłeś po prostu e, w kopalni, oczywiście nie wszystkie ściany były zniszczane, ale te, które były, no miały taką, w cudzysłowie, dość realistyczną fizykę tego, tego zniszczenia i mogłeś się przekopywać przez, te, tak. przez te, te, te właśnie kopalnie, przez te tunele i to było niesamowite. I, i widzisz, e, ja rozumiem, że e, nie można mieć wszystkiego, ale e, gdzieś tam liczę, że ta scena właśnie Indii, oni dojdą do takiego poziomu, że będą mogli wrócić do tych pomysłów, że ta fizyka, będą mogli implementować tą fizykę i robić gry, które wiesz, że są indie, więc nie oceniasz tej grafiki, tak jakby to była gra, nie wiem, robiona przez, przez jakieś studio Ubisoftu czy nie, Electronic Arts, tylko właśnie przez pomysł tego, co, co z tą fizyką można zrobić i no, ja też nie grałem w tę grę, ale ona mi też zapadła w pamięci, ten, ten teardown chyba się nazywa, tak, teardown? kojarzę. To teardown, no, teardown, teardown, teardown. Mhm. Tak. I to Taka była gra, klockowa gra... gra o niszczeniu. Dokładnie. Grafika jak z, z Minecrafta, ale no, fizyka no, wyglądała na coś niesamowitego i to jest... Wiesz, to wiesz, jest, co, to ale... było fajne. Ja tak. coraz częściej słyszę ten argument, że jakby indyki są od tego, żeby dbać o AI i o fizykę, o niszczenie otoczenia i tak dalej. I ja się, ja się absolutnie z tym nie zgadzam. To znaczy... Nie wiem czemu ludzie teraz tak zaczynają mówić, bo dla mnie to jest absurdalne, mhm. te, te, te gry wideo kosztują już tak kosmiczne pieniądze, i tam jest taka technologia w wszystko inwestowana, że, że wiesz, ja bym chciał, żeby właśnie ogromne, duże tytuły AAA dawały mi taką frajdę, jak właśnie ten Red Faction z Xboxa 360. Nie pamiętam, jak on się nazywał, ten, który tam był pierwszym Red Faction trzecioosobowym. No, tam były niesamowite no to Gorilla, Red Faction Gorilla. Tak jest, dziękuję. I ona I miała wiesz, teraz na przykład... taką reedycję Remastered. Edition, Remarced Edition. Jakiś czas temu już, pierwszego. tak. tak. Ale, ale tak, ale miała. I wiesz, i po prostu chodzi mi, o to, że, chodzi mi o to, że właśnie dlaczego te gry nie mogą, te duże gry nie mogą być tak zrobione. Ja rozumiem, dużo pieniędzy, bla bla, wszystko musi być piękne, ładne i w ogóle, tym bardziej, że dużo graczy mówi, że może być 30 klatek, ważne, żeby było 4K i super hipergrafika, co też dla mnie jest absurdalne, ale bo ta grafika już jest super, tak? Jeżeli spojrzysz na gry sprzed 10 lat, to one dalej wyglądają mhm. przepięknie. Jeżeli chodzi o postęp graficzny, dzisiaj naprawdę powolutku, powolutku brniemy do przodu. To nie jest ten skok, który mieliśmy w latach 90. czy na początku lat 2000. W tej chwili te gry po prostu wyglądają bardzo podobnie do tego, jak wyglądają 10 lat temu. Oczywiście, jak weźmiesz współcześnie y, grę jakąś w stylu Star Wars Outlaws na przykład, albo Death Stranding 2 i postawisz je obok jakichś gier TPP, które wyszły 10 lat temu, to będzie to zauważalna różnica graficzna, ale też bez przesady. E, mm. A właśnie, gdzie ta fizyka? Gdzie to AI? Wiesz. Natomiast Battlefield. Battlefield 6. Ja grałem w betę w pierwszy weekend i w drugi weekend. Bardzo mi się ta gra podoba. I słusznie zauważyłeś, że oni zrezygnowali z wodotrysków, bo jak po zagraniu w obie bety zainstalowałem z powrotem Battlefield 2042, bo tak coś kojarzyłem, pamiętałem, mhm. że Kurczę, chyba 2042 wyglądał lepiej od, te, od tego Battlefield 6 i rzeczywiście 2042 wygląda genialnie, tam jest niesamowita oprawa graficzna, świetne światło, nie wiem czy jest ray tracing, wydaje mi się, że jest i po prostu cała masa przepięknych widoków, tekstur, efektów wygląda genialnie. Battlefield mm. 6 tak dobrze nie wygląda ale to absolutnie nie jest dla mnie problem, bo tak jak zauważyłeś, oni, post oni stwierdzili, że oni muszą dotrzeć do większej ilości graczy, to jest raz, ale dwa oni wrócili do tej starej fizyki niszczenia obiektów, którą mieliśmy w Bad Company 2, w Battlefield 3 i oni teraz wracają z pełną mocą do tego niszczenia, gdzie mm -hmm. wszystko wokół ciebie wali się w nieprzewidywany sposób. Budynek, w którym się chowasz, może nagle się zawalić. Yy, wiesz, lufa czoł eksplodującego czołgu może wpaść przez okno i zdemolować wszystko, co jest w, w jakimś pomieszczeniu i tak dalej, i tak dalej. I żeby ta fizyka chodziła dobrze we współczesnej oprawie graficznej i z kodem sieciowym obsługującym wiesz 64 albo 128 graczy na jednej mapie no to gdyby oni tam dorzucili najnowsze wodotryski graficzne i ray tracing to 15 osób by było w stanie grać w tę grę wiesz o co chodzi tak, tak, tak, a to tak, tak. musi pójść na crossplayu na PC-tach i na konsolach w związku z czym ktoś wreszcie wreszcie poszedł w dużej korporacji po rozum do głowy i powiedział słuchajcie nie tędy droga ja się bardzo cieszę z tego rozwiązania tak. Bo, znaczy, bo ta jak, gra nie, chodzi nie, jak złoto, słuchaj. Chodzi jak my. złoto. Wygląda naprawdę dobrze. To jest w zupełności wystarczająca oprawa tak, graficzna tak, do takiej Tak, no, ja widziałem filmiki, czy zdjęcia, to ja bym nie powiedział właśnie, że ona wygląda y, jakoś tak odstająco, no nie? Znaczy, nie grałem w 2042, więc tutaj kat y, bije się w piersi, ale wygląda... Ale to są te wspomnienia w 4K. Jak te moje najlepsze y, y, lata grania w, y, w Battlefielda 3 i czwórkę. bo Bo ja kat w piątki, ani jedynki, nie byłem wielkim fanem. Chociaż trochę pograłem, ale w Trójce, to chyba było w Trójce, tam były te takie mom momenty, w mm -hmm. których po prostu się, można było powiedzieć, że się mapa zmieniała, bo, bo te budynki, bo coś się działo, nie? one się całe zawalały. To, to było skryptowane akurat, te, te takie zniszczenia tych budynków, ale jakie to niesamowite wrażenie robiło. Jak, jak się czuło, to za, dla mnie za każdym razem ono robiło wrażenie. Kiedy wiedziałem, że jaka, wiesz zaraz nastąpi ten moment, w którym, którym się ta mapa zmieni, coś, coś takiego, to dla mnie to, to, to było to, to, to było to tak jakby kwintesencja wiesz, mhm. tej, tej potyczki, bo czułeś, że, że to nie jest tak, że po prostu, to nie jest jakiś Call of Duty tylko z czołgami, z jakimiś bajerami, tylko czułeś, że, że no, to jest ten Battlefield, nie? I, to, i dla, ja nie grałem w betę tylko dlatego, że po prostu niespecjalnie chciałem się opakować to, ale wiem, że no ta gra chyba już niedługo wychodzi, nie? Kiedy jest dokładnie... Wydaje mi się, e... że w październiku. No, więc, więc ja po prostu sięgnę to i liczę też, że będzie jednak kampania, bo ja jestem z tych graczy, którzy jest kampania. Którzy chcą kampanię, ale taką prawdziwą kampanię, taką niezwyciętych etapów z multiplayera na no niej pokładanych w jakąś taką Tak, tam masz rację. No, to był właśnie problem z ostatnimi Battlefieldami, że oni jednak te, te kampanie robili troszeczkę na kolanie i że to było bardzo często mapy z multiplayera albo jakieś takie, wiesz... Tak krótkie sekcje, niektóre mi się były spokojne, były totalnie do kitu, mhm. a w ogóle już absolutnym szczytem lenistwa, co zrobiło zresztą elektronika, ale, ale potem też Activision na to pozwoliło w, w kolejnych Call of Duty, to jest branie, wiesz, mechanik, czy zasad z multiplayera i wrzucanie ich jako misji single player. na zasadzie w Battlefieldzie chyba w Battlefield 1 była taka misja, gdzie musiałeś odbijać trzy różne bazy, tak jakbyś odbijał punkty strategiczne w, w trybie conquest w multiplayer, mhm. a w Call of Duty też było coś podobnego, pamiętam oni, oni wzięli mechaniki multiplayer, już nie mówiąc o Black Ops 6, w którym po prostu w jednej misji single player wrzucili mechaniki z trybu zombie, bo nie chciało im się, rozumiesz, robić o skryptowanej, przemyślanej myśli, więc misji, przepraszam, więc zrobili tak. dużą mapę z piętrami, wrzucili tam atakujące ci zombiaki, a ty Ja no, byłem robiłku. zaskoczony, jak powiedziałeś, że ci się nie podobała ta część. Żenujące, że, żenujące stale, że. że... Ja jak, nie byłem fanem tego etapu, bo to był taki metap, taki najbardziej zręcznościowy, że on był taki horrorowaty i trudny dosyć, a, ale, ale generalnie. Ja, ja byłem akurat... Ja jestem fanem no nie tego, tej, tej, tej, tej linii fabularnej, nie? w tej oni poszli, ale... ale tak, tej szóstki, tej szóstki, tak? To jest, okay, bo teraz okay. będzie siódma część, nie? którą zapowiedzieli okay. i która już w ogóle wygląda jak skrzyżowanie, nie wiem, incepcji z, z, z jakimś... Nie, no, jakiś film Christ, Christophera Sz, Nolana. Tak, z... szóstki. Znaczy, ja ci powiem tak... Kampanii szóstki nie skończyłem. To jest pierwsza kampania w historii Call of Duty, której nie przyszedłem do końca, bo tak mnie zniesmaczyła ta kampania. Mhm. Ja już nawet nie mówię o, tym, o tej misji z zombie. Mi ona się po prostu nie podobała. Ja wiem, że to by się podobała, tak. spoko. Natomiast konstrukcja misji, te przerywniki, podczas których co chwilę wracamy do tej bazy, w której musimy dyskutować. Wiesz, to jest Call of Duty, a nie symulator zarządzania bazą, wiesz. Ja rozumiem, że oni tak. próbują troszeczkę tchnąć nowego ducha może w serię, ale prawda jest taka, że to jest ten blockbuster kinowy, na który raz w roku idzie się do kina, żeby zobaczyć, jak Tom Cruise skacze w przepaść. I Call Ach, of Duty no. ma być tą grą na 6-7 godzin liniową, gdzie się po prostu strzela bez opamiętania aż do napisów końcowych, a nie, wiesz, jakieś tam y, rozwijaj plany bazy swojej. kogo to, Komu to potrzebne? Natomiast siódemka, i tu znowuż, y, Black Ops, w ogóle mi się nie podoba to, że oni ciągną cały czas te same, te same y, jakby... Swoje podserie, ale wiadomo, że oni to ciągną, dlatego że to są podserie, które się najlepiej sprzedają. Czyli no, ja żałuję Warfare tak i Black Ops. strasznie, że Infinite, e, Infinite Warfare, że to się nie sprzeda. To była taka, taka gra no, dla mnie idealna, bo ona miała tyle kampania. świetnych motywów, nie? Właściwie, że te takie rzeczy, które e, są jakby. zawsze były taką przeciwwagą, nie? Że, że kampania e, w Call of Duty składała się oczywiście z, z tego, że chodzimy tymi korytarzami i strzelamy czy te korytarze to, to jest las, czy to jest jakiś budynek, czy cokolwiek, jakaś inna pseudo otwarta przestrzeń, nie, nie wiem, uliczka w, w, nie, w Amsterdamie, ale generalnie chodziło o to, że zawsze były takie przerywniki, które, które były zupełnie innym rodzajem gameplayu, czy to jakieś tam, czy wieżyczka, czy jakieś takie misje skrankowe, czy cokolwiek. Jasne. I mi się strasznie podobał więc of ten, ten motyw science fiction. Jak ja tak. po prostu uwielbiałem nawet to otwarcie, kiedy my wychodzimy i tam jest ta parada E, e, tych, tak, tych statków e, okrętów, nie wiem, e, tych Space, Force, nie wiem, jak to nazwać mm -hmm. inaczej. I dla mnie to była taka miła odmiana po tym, jak rozczarowałem się raczej Advance Warfare. Nie, Advanced Warfare mi się tak średnio podobał. Teraz pewnie bym zagrał i, i może już bym nie był tak krytyczny, bo, bo zawsze byłem jednak fanem takiego bardziej przyziemnego, właśnie tego klasycznego Modern Warfare, nie? Że, że te wszystkie zabawki, to inspirowanie się i wrzucanie nowych elementów do, do, do rozgrywki czy do mechaniki, bo na przykład, nie wiem, Titanfall się odpalił i, mm -hmm. i musimy to teraz mieć w to jakoś tak średnio mi od, y, odpowiadało, ale Infinite Warfare no, był takim, jest takim cukiereczkiem, takim cukiereczkiem tak, i, i tak. okazuje się, że po prostu, y, nie wiem, im to nie zażarło i nigdy tego nie kontynuowali, a moim zdaniem ten setting, ten świat idealnie wpasował się wiesz, w moje ja gusta powiem. i chętnie bym zobaczył kolejną część. Ja ci powiem czemu, jakby to nie zażarło. To znaczy, nie pamiętam w jakiej kolejności, ale wyszły trzy odsłony Call of Duty futurystyczne z rzędu. Black Ops 3, Advanced Warfare i w końcu Infinite Warfare. Teraz jak Infinite Warfare się pojawiło, to nie wiem czy pamiętasz, że to był najbardziej dislajkowany, nielubiany trailer Call of Duty w historii YouTube'a. On, on, on, on ludzie z nienawidzili natychmiast tę grę, bo powiedzieli znowu bieganie po, po, po ścianach, znowu jetpacki, znowu science fiction. Tymczasem Infinite Warfare miało genialną kampanię single player, jedną z najlepszych kampanii w historii serii. Naprawdę, to jest absolutna topka, jeżeli chodzi o Call of Duty. Fantastycznie napisaną, fantastycznie zagraną. Michael Bloom, czyli aktor, który między innymi podkłada głos Blaskowiczowi w serii Wolfenstein, tej nowej. Mm. On bardzo często też podkładał głos różnym bohaterom w Call of Duty, aż w końcu poproszono go, żeby on napisał scenariusz do, do gry i to on napisał w ogóle scenariusz do Call of Duty Infinite Warfare i to jest niesamowicie dobra kampania single player, tak jak mówisz, bardzo dobre science fiction, do tego cała masa misji w kosmosie, gdzie latamy stateczkami. Jak tak. w Wing Commanderze, oczywiście bardziej zręcznościowo, ale nadal stateczkami piu, piu, piu, wiesz, tam było mhm. tyle dobra, że się w głowie nie mieści. No i był multiplayer, który rzeczywiście był bardzo, bardzo średni, e, zwłaszcza po dwóch innych, lepszych multiplayerach futurystycznych. Ale ludzie zobaczyli trailer, powiedzieli znowu roboty, znowu science fiction, w dupie Właś. z tym. I poszła bardzo zła opinia jeszcze przed premierą. Oczywiście gra się sprzedała bardzo dobrze, jak każde Call of Duty, ale nie tak dobrze, jak dwie poprzednie gry. I seria nie jest kontynuowana. I to jest smutne, bo oni się teraz kręcą w kółko wokół Modern Warfare i Black Ops. E, ro, zrobili ten cały reboot Modern Warfare, remake, jak zwał, tak zwał, który jest naprawdę kiepski. Tylko Modern Warfare 2019 się udało, jeżeli chodzi o kampanię single player. Potem Modern Warfare 2 i 3 są nieporozumieniem absolutnym. A Black Ops Zjadał już swój własny ogon, bo oni już w sumie nie wiedzą e, tak naprawdę, tak, co i jak. Tam już nie wiesz, czy to jest jakiś, nie wiem, e, czy to jest jakiś e, paranormalny e, shooter, no nie właśnie z takimi momentami, no bo tak powiedziałeś, tam misja z zombiekami, no tam wchodzisz, tam no jest mnóstwo takich rzeczy, które są na pograniczu. Ja bardzo lubię to, e, e, to ta, taką otoczkę tej, tych teorii spiskowych, nie? Co by było, gdyby teorie spiskowe e, tak się sp sprawdziły, że to, i, i na tym trochę e, jechał Black Ops, nie, cała seria, ale tak jak powiedziałeś, oni zaczęli zjadać własny ogon i my nagle mamy teraz siódmą odsłonę i oni faktycznie, żeby już ten ogon tak dogryźć, to już poszli w kosmos, jakiś, jakiś gdzieś... e, no, widziałeś te fragmenty, które pokazywali na Gamescomie, tak, no, tam, ta, to, że tam Kos kosmos. zakręca się, wiesz, rzeczywistość i tak dalej, ale później oni gdzieś to jakichś innych wymiarów, Chodzą jakieś takie. No, oni pojechali totalnie w po oni, oni, tam. Już, oni już chyba sami nie wiedzą, co jest z czym, tak jak, tak jak twórcy serialu Alien Earth, którzy sami nie wiedzą, w jakim okresie tak. się dzieje ich serial i mają w tak. dobie lore. Tak samo jest, wiesz, tak samo jest to z tym. Alien Black Ops, bo... w tytule, kto to słyszał w ogóle, żeby obcy byli w tym serialu ważni. To, w każdym razie wiesz, Black Ops Cold War, czyli Black Ops 5, jak taka wychodziła, to, to oni powiedzieli, że olewamy totalnie Black Ops 2 i jakby Black Ops 5 dzieje się zaraz po Black Ops 1, czyli masło maślane. Mm. Mówisz, no dobra, okej, okay, no mają takie prawo. A teraz wychodzi Black Ops 7, które jest bezpośrednią kontynuacją Black Ops 2. I... Nawet Michael oh, Rooker, który się wcielał w towarzysza głównego bohatera w dwójce, pojawia się z powrotem, wiesz, który to jest Michael Rooker. To jest Yondu z Guardians of the Galaxy, nie? Taki mm -hmm. aktor hollywoodzki, on grał też w, chociażby w serialu The Walking Dead. I teraz wiesz, i teraz Michael Rooker wraca do swojej roli w Black Ops 7. Pojawia się główny bohater, w którego wcielaliśmy się w Black Ops 2. Teraz wciela się w niego ten, ten aktor też hollywoodzki Willow, Nigdy nie pamiętam. Na rozgrywce to samo miałem. Nie mogę zapamiętać nazwi nazwiska tego gościa. On, on gra chociażby w serialu This Is Us. On kiedyś grał w takim młodzieżowym serialu Heroes również. I wiesz, e i to jest już bezpośrednia kontynuacja Black Ops 2 z jakimś totalnym, dziwnym, wiesz, psychodelicznym zakrętem. To, co zobaczyliśmy w zapowiedziach jest po prostu dziwaczne na maksa. I ja na to mm -hmm. wszystko patrzę i sobie myślę, no fajnie, że Michael Rooker będzie, bo ja bardzo lubię tego aktora. On jest charyzmatyczny i w ogóle. Tylko tak naprawdę... To po tym, co ja widziałem w ostatnich trzech czy czterech kampaniach Call of Duty, to ten Black Ops 7 fabularnie mnie w ogóle nie interesuje. W ogóle. Zresztą ciężko się w ogóle jakby śledzi tą fabułę. Ja już oni się tak odnoszą, że to jest niby do drugiej części. Gdzie ja pamiętam w ogóle, co tam było. Więc będę musiał wrócić do tego albo obejrzeć jakiś filmik, żeby mi gdzieś przypomniał, co tam się działo. A i tak wiem, że później będę grał tę kampanie i nie będę w stanie... Jakby łączyć kropek, i być może będę musiał grać jeszcze raz albo coś takiego, żeby jakby zrozumieć te fabuły, bo te fabuły zawsze są takie pokręcone. One, one nie, im, tam nie zależy im, żeby, żeby coś miało sens. Oni chcą, jakby cię przeładować tą, tą fajnością, tymi, tymi efektami, żebyś ty zapomniał, co to właściwie musisz robić, tylko się bawił, wiesz, miał tą fraj do tych miejsc i mówił tylko, wow, to jest fajne. I nie powiem, dzięki temu, że Call of Duty Black Ops yy, 7 będzie za darmo w Game Passie. Pewnie dnia pierwszego. Oni w ogóle to jeszcze wymyślili, że to, to ma wyjść na, na, na stare sprzęty, to też w ogóle będzie kosmos, nie? Jak ta gra będzie zeskalowana. Ale y, ja, ja w tą kampanię zagram, nie? Bo, bo ja po prostu lubię, lubię takie tą formułę, o której wspomniałeś, że siadasz i to jest grana, powiedzmy, góra 6 godzin, chociaż ta ostatnia kampania była dłuższa i to też y, dało się zauważyć. I y, y, y wiesz, i mam, jakby obejrzany kolejny raz jakiś taki hollywoodzki blockbuster, do zapomnienia, do następnej części, ale pewnie miejscami będę się świetnie bawił, no nie? I, i, i, i tak jak mówię, no, są, są pod, pod części tej serii, które, które, no nie wiem, no, niestety się nie przyjęły, to jest, żeby wspomnieć Ghosts, nie, No co to jest, to jest w ogóle interesujące, że, że ona się też chyba kończyła w ogóle jakimś cliffhangerem, ja nie? nie pamiętam dokładnie. Tak, Ghosts i... się kończy cliffhangerem i to jest no, to jest smutne, że, że wiesz, że Ghost też zostało skryt. Znaczy, smutne, wiesz. Jedni mówią, że Ghost było słabe, rzeczywiście, inni nie. Ja, ja pamiętam, że to multi było dosyć specyficzne, ale ja się dobrze bawiłem. Tylko ja też jest, nie jestem żadnym wyznacznikiem. Mm -hmm. Ja się dobrze bawiłem w Call of Duty przez 20 lat, zanim się zrodziłem tą serią. E, I wiesz, i, i mi się zawsze podobało. Natomiast, natomiast faktycznie Ghosty miały całkiem fajną kampanię single player, jakiś pomysł na siebie, jakiś taki nieco inny setting. I szkoda, że oni zaryzykowali z tym cliffhangerem, no bo wiesz, gra nie została przyjęta jakoś mocno entuzjastycznie i nikt nigdy tej historii nie, nie, nie, nie opowiedział dalej, nie? I, mm -hmm. I nie sądzę, żeby ktokolwiek dzisiaj miał jeszcze, wiesz, 12 lat później wracać do tego tematu kiedykolwiek, nie? zwłaszcza jak, jak w tej chwili właśnie te Black Opsy i Modern Warfare kręcone w kółko i zjadające już własny ogon są tak popularne jak są, wiesz i teraz na przykład ja się zastanawiam, dlaczego nikt tam w tym, w tym Activision nie powie, dobra słuchajcie Call of Duty to była seria, która jakby zaczęła się od II wojny światowej, mamy całą masę em, współczesnych teatrów wojennych, które, które moglibyśmy pociągnąć. Korea, Wietnam, Afganistan, e, wiesz, mhm. wojna w, w Zatoce Perskiej i tak dalej, i tak dalej, e, ale nikt tego nie ciągnie. No, w Black Ops 6 masz jedną misję podczas inwazji na Irak, wiesz, wow, coś tam, nie? Dla, ja się ale, tak ale... zastanawiasz, może oni się po prostu boją podnieść teraz takich tematów, bo Wiesz, nie, myślę, w wydaje, dzisiejszych że czasach to wiesz, no nie, no jak możemy teraz robić y, wojnę osadzoną na Bliskim Wschodzie, przecież to nie wypada. Lepiej zróbmy tak, że ona będzie w kosmosie, że będziesz walczył ze smerfami y, w różnych wymiarach, a najwyżej ktoś może sobie to zinterpretować, że te smerfy to jest na przykład to są ci, a tam ci, to wiesz. Tak, <laughs> tak, tak, tak. Że, tak, że tak. też mam wrażenie, że, że idą w takim kierunku, żeby nie poruszać trudnych tematów, żeby, bo ja już pamiętam, to też nie chcę wracać, ale. No, są pewne gry, które się yy, w dzisiejszych czasach, moim zdaniem, by nie ukazały, bo byłyby zbyt... Yy, z... To też jest z filmami, to jest ze wszystkim. No, nie? Po prostu podejmują pewne tematy, których dzisiaj się już nie podejmuje, bo musiałabyś, na przykład, nie wiem, używać języka albo określeń do, do, do pewnych postaci i tak dalej, żeby oddać to. A nie chcesz iść w to ryzyko, żeby się nie spotkać z jakimś taką, nie wiem, falą krytyki z jakichś zorganizowanych grup, że, że ta gra się, na przykład nie, jakąś nienawiść, albo jakieś grupy społeczne y, są y, antagonizowane, no po prostu y, y, niuansuje się to relatywizuje się, konflikty ale wiesz, ale też, też od tego się trochę odchodzi jednak odchodzi się trochę od tego Wiesz, teraz już w grach wideo znowu pojawiają się swastyki te symbole trzeciej Rzeszy które, które były przez długi czas ukrywane, one były ukrywane nie z jakichś moralnych względów one były ukrywane Aha. dlatego, żeby ujednolicić, ujednolicić graficznie grę tak, żeby ona mogła też była sprzedawana być wiesz, w, chociażby na rynku niemieckim, nie tylko, rozumiesz I e, mhm. to jakby to zawsze chodziło o kasę, a teraz jakby to wraca i w sensie jakby to się Cofa i wracają te symbole, i tak dalej, i tak dalej. Wydaje mi się, że, że, to nie jest to, że to nie jest kwestia tego, że oni nie wiedzą, jak o tych tematach rozmawiać, bo wydaje mi się, że, że, że w grze typu Call of Duty naprawdę w łatwy sposób można przedstawić okropieństwo wojny, nie wchodząc w jakieś wiesz, głębsze niuanse, w które mm -hmm. wchodziło chociażby Call of Duty World War II, które pokazywało obozy o, tak. zagłady w Europie. I da się to no. zrobić, widzisz, współcześnie. Natomiast ja myślę, wiesz, że... Wiesz, bo, bo, bo, bo przeciw do World War II, przepraszam, że, że się znowu, mm -hmm. to słowo, to był ten Vanguard. I to było po prostu... Tak, e, Vanguard to takie, było nieporozumienie. Tak, taki kosmos, nie? Drużyna pierścienia, wiesz... E, ciekawe postacie, nie powiem, ale, ale zupełnie nierealistyczne. Tak, a na końcu w ostatniej misji oni odkrywali plany Hitlera do tworzenia zombi, co nawiązywało do trybu zombie tak. w, w trybie kooperacji. No to było, wiesz, ja mówię, okej, okay, już jestem w stanie przemilczeć tą drużynę pierścienia, którą ładnie nazwałeś, która na początku mhm. gdzieś tam w Hamburgu, czy w Bremie, w pierwszej misji na tym pociągu, zresztą bardzo dobra misja, tam atakuje, bo oni muszą dostać się do środka, wiesz, na terenie wroga, w tajnej misji zdobyć jakieś dokumenty, w związku z czym dowódcą całej ekipy jest czarnoskóry żołnierz z Wielkiej tak. Brytanii. Przecież w Niemczech tylu czarnoskórych było, że bez problemu on tam się przeniknie. wiesz. Tego typu rzeczy. Ale wiesz, że ja jestem fanem Indiana Jonesa i tego, tego wiesz, na Nowej Przygody i tam takie rzeczy były. No. Jasne, jasne. Natomiast zwracam uwagę na pewne rzeczy, bo ja tak, tak uważam, że jednak ze zdrowym rozsądkiem powinniśmy podchodzić i z prawa i z lewa, if you know what I mean. Mm -hmm. natomiast, natomiast tam już pod koniec jak, jak mieliśmy ten motyw z tymi planami zombie w ogóle w grze, która w teorii jest grą bazującą na, na historii, a, a nagle się okazało, że już tam Imperon odjeżdża totalnie oni mają to gdzieś i bawmy się no to troszeczkę mi się to nie podobało rzeczywiście mm -hmm. ale wiesz dlaczego mi się wydaje, że oni tych gier jakby nie próbują już osadzać w realiach historycznych mi się wydaje, że, że, że powód jest prozaiczny skórki do trybu multiplayer i Battle Royale. Wiesz, tak. oni poszli za Fortnite'em i zobaczyli, że to się sprzedaje. Że skórki J. i Cichego Boba, Seta Rogena, Rika i Mortiego i Żółwi Ninja, że one się doskonale sprzedają, że ludzie biegają w tych dziwnych pelerynach jako Lili z Diablo 4 i, i płacą za to grube pieniądze. Że ludzie, którzy, którzy grają za darmo w Warzone, przez to, że grają za darmo i spędzają tam setki, jak nie tysiące godzin, to... Mm, to oni, rozumiesz, płacą za te mhm. battle passy, te battle passy są dziwaczne, te skórki nie mają niczego wspólnego z żołnierzami, a ludzie za to płacą. I teraz zrób grę o wojnie w Wietnamie i sprzedaj skórki w battle passie do multiplayera. Tak. Mhm. Chociaż znowu wracając do Battlefielda 6, ja słyszałem, że oni odchodzą od tych kolorowych skórek, że chcą właśnie, żeby to było tak realistyczne, wiesz, żeby, tak. żeby nie, nie było kolorowych postaci na zasadzie, wiesz, jakieś właśnie, tak jak mówisz, frędzelki do kupienia, jakieś, jakieś kolorowe, jaskrawe ubrania, nie? Wiesz, to, wiesz co mi chodzi, że, że wiem, ja wiem, wiem, że dla, dla niektórych ludzi to jest, to jest fajne, bo jak ktoś ma skilla, jeszcze dodatkowo się wyróżnia, no bo nic się tak nie wyróżnia niż jak, nie wiem, różowo-żółty strój na polu walki, no, no, to, no to wiesz, tworzą się legendy, jest zapamiętany, ten zawodnik tak jest. No oczywiście tak sobie tutaj szyję, ale e, gdzieś, gdzieś wydaje mi się, że jest takie lekkie zmęczenie i ten Battlefield 6, żeby tak też znowu wrócić do tego, to będzie taki, taki taki papierek lakmusowy tego, czy faktycznie gracze chcą powrotu do, do tego, co kiedyś było i coś się świetnie sprawdzało, przed powiedzmy, grami jako usługami, które znamy dzisiaj, które, które tak jak powiedziałeś, no, się się dawać za darmo, bo liczysz na to, że, że sprzedadzą się te battle passy, że się sprzedadzą skórki, że się sprzedadzą jakieś, jakieś yy, nie wiem, yy, dodatkowe bronie, które też właściwie są tylko skórkami, nie? Bo to, bo to tylko na tym to polega, nie? Że nie chcesz naruszać tego balansu gry, więc nie wprowadzasz jakichś yy, dodatkowych nie wiem, mocniejszych broni czy jakichś tych umiejętności, których normalnie nie mógłbyś odblokować, tylko właśnie, no, chcesz na czymś zarabiać, nie? Ale wydaje mi się, że gdyby poszli w tym kierunku, że my zrobimy tak dobrą grę, że ona się będzie sprzedawać, bo ludzie będą chcieli, nie wiem, yy, płacić na przykład za, za prywatne serwery, nie? Ten model biznesowy, który kiedyś istniał, mhm. że sprzeda się tyle kopii yy, w dniu premiery, że to będzie szło nie w. W kilka milionów, tylko w kilkanaście, w kilkadziesiąt milionów. Ja, ja gdzieś tam słyszałem, że oni po prostu celują w, w, w no nie wiem, no, w 30, 40 milionów, no może nawet więcej. To jest dla, dla tam mnie. tam hasło na o 100 milionach, wiesz, no. tylko. Ja nie wiem, jak oni, to, to, jak oni to, to, to chcą osiągnąć, kiedy wiesz sprzedają grę za pełną cenę, bo ja rozumiem, jak masz takiego Fortnite'a, czy masz właśnie inne gry darmowe, Warzone może mieć 100 milionów graczy pewnie, albo 100 milionów kont, bo to też jest kwestia tego, że tworzysz sobie, ktoś może mieć po kilka kont, nie? Wiesz, bo to też jest tak, że, że niektórzy tak ja grają. Ja ci powiem, ja ci powiem, jak ja to widzę, to znaczy te 100 milionów oczywiście jest absurdalne, bo teraz tak, Battlefield nigdy nie sprzedawał się tak dobrze jak Call of Duty, bo Call of Duty jest hegemonem i tam była przepaść między tymi liczbami, natomiast zawsze sprzedawał się bardzo dobrze ten Battlefield. I teraz, jak oni mówią o 100 milionach, to wszyscy po prostu łapią się za głowę, bo mówią, że to jest niemożliwe i to jest głupie, ale, ale widzisz, po pierwsze gry Usługi są z nami już i zostaną, mhm. więc tak jak Call of Duty jest jednak grą usługą ostatecznie, tak samo Battlefield jest grą usługą, bo tu chodzi o to, że są dodawane nowe eventy, nowe mapy, wiesz, nowe rzeczy i tak dalej, i tak dalej. Na tym właśnie polega gra usługa, ale um, Battlefield będzie miało darmowy tryb Battle Royale. Tak samo jak Call of Duty ma darmowy tryb Battle Royale w postaci Warzone. I teraz widzisz, mi się wydaje, że te 100 milionów którego na pewno nie osiągną, to jest cel, który oni biorą pod uwagę licząc na to, że ich Battle Royale osiągnie sukces, natomiast mm -hmm. reszta będzie płatna, nie? I, i wiesz, i, i, i, i te skórki, które oni mają do Battlefield 6 mają być bardziej realistyczne, co jest super, bo oni poszli po rozum do głowy i stwierdzili, skoro Fortnite jest absolutnym królem razem z Call of Duty, które zaczęło od tego Fortnite'a w wielu aspektach naśladować, to nie ma sensu próbować, wiesz, wyszarpać im ten kawałek tortu, co, co nie udaje nam się już od dawna, tylko może lepiej byłoby przycelować w tę publikę, która już jest zmęczona żółwiami ninja i rikiem mhm. i Mortim na swoich mapach multiplayer, wiesz, i ludzie Ludzie się ucieszyli, powiedzieli ok, super, nareszcie. I wiesz, jest bardzo duża ilość graczy, która ci powie, co ci przeszkadza, że ktoś biega w różowej skórce słonia w ogóle, jesteś ciasnym, starym typem, który marudzi, nie? I oni zostaną w Call of Duty, ale dużo ciasnych, starych typów, którzy marudzą i dużo innych ludzi też pójdzie do tego Battlefielda, gdzie będzie mogło sobie udawać żołnierzy w, wiesz, w epickich bitwach z czołgami, samolotami i walącymi się budynkami i tam naprawdę nikt nie potrzebuje żółwi ninja, które biegną po czołgu, prawda? I... To, co robi elektronikarz w tej chwili jest super, natomiast oczywiście mhm. już wyciekły pierwsze skórki, nie wiem czy wiesz. I te skórki nie, nie. będą takie, wiesz, w klimatach żołnierskich, no i oczywiście teraz jest oczywiście dyskusja, wiesz jak to jest w internecie, nigdy nie dogodzisz, zawsze jest coś no, nie, nie, nie, nie, nie, nie tak, a dzisiejsze media, wszystkie te, y Gówniane serwisy newsowe, które tłuką te newsy, wiesz, po 15 dziennie, newsy o niczym, newsy o to tym, one że dolewają Twitterze... oliwy do ognia. Tak. Do I bardzo dużo dyskusji. tych newsów jest pisane w takim negatywnym kontekście, żeby właśnie napędzać gówno burzę, zamiast, żeby pochwalić. I jak tylko wyszedł, wyszła pierwsza beta Battlefielda, gdzie wszyscy w necie, wszyscy moi znajomi, wszyscy obcy ludzie pisali super, super, super, newsy skupiały się na tym. Pierwsze pięć błędów bety Battlefielda, które twórcy obiecują się obiecują naprawić, albo y, krytyka graczy Battlefielda 6 jest miażdżąca w tym i w tym aspekcie, wiesz, bla, bla, bla. Y, napędzanie bzdurnych tematów, które mają tylko i wyłącznie powodować, że tej negatywnej energii jest coraz, coraz więcej, bo negatywna energia się klika. A gdyby oni napisali, beta Battlefield 6 jest super, zapowiada się naprawdę, dobra gra, to nigdy w to nie kliknął, bo wiesz, co by powiedzieli ludzie w internecie? Ha, ten serwis jest opłacony. Elektronicy im zapłacili za to, żeby oni tak powiedzieli. Wiesz, o co mhm. chodzi? Tak, tak. No Nie możesz mieć broń Boże pozytywnej... Ja często się z tym mierzę, bo ja generalnie ja nie recenzuję gier na takiej zasadzie, jak recenzują powiedzmy recenzenci w starym stylu, czyli nie, nie potrafię wystawić obiektywnej, ja mówię obiektywnej w sensie takiej oceny, że ktoś powiedział, no faktycznie biorąc pod uwagę wszystkie aspekty tej gry, grafika, muzyka, dźwięk yy, yy, miodność, yy, grywalność, mechanika, no cokolwiek, nie? Powiedzmy te wszystkie składowe, to tak, faktycznie to jest yy, 6.34 na 10, nie? Tylko ja po prostu I wiem, ten... że jak mnie jakaś gra wciągnie to ja jestem to, to jestem bardzo nieobiektywny. Bo mi się jak, wiesz, ja skończyłem Awałt i musiałem się tłumaczyć z tego, że mi się Awałt podobało, mimo że to nie jest gra roku, mimo że to nie jest najlepsze RPG, jakie grałem. Ja to traktowałem jako gra akcji z otwartym światem, taka fantasy z naprawdę świetną eksploracją, która mi się podobała. Ja po prostu lubię odkrywać rzeczy w tym świecie, nie? Ja ciebie a po rozumiem, czasie tam mi się, tam się, też, mi się podobała, podobała, a też byłem krytykowany za to, że w ogóle śmiemy mówić o tym, że dobrze się z nią bawię, wiesz. Bo ja i wiem, tam że, fizyki tam wiesz, nie było, tych, tych, tych, tych nie można było zabijać ludzi w mieście, nie można było tak. strącać ja ganków ze fuck. stołów. No. Znaczy, no oczywiście jest... z jednej strony, z jednej strony, czy znaczy tak? Ja z jednej strony rozumiem to, że Faktycznie sami powiedzieliśmy przed chwilą o tym, że mamy regres w fizyce, w tak. sztucznej inteligencji i tak dalej, i tak dalej. I jakby rozumiem, że gdzieś tam po środku powinniśmy się wszyscy spotkać i powiedzieć, słuchajcie, to jest ważne w grach, tego tu nie ma, tego tam Pisz, nie jak ma. Jakby ta gra miała super fizykę, i tak dalej, to to byłoby 11 na 10, nie? Tak, no, ale, ale to chodzi nie to, że, ludziom. chodzi ludziom. o to, że jak pojawiła się mafia The Old Country, o której dzisiaj będziemy rozmawiać, to internet i YouTube'a zalały porównania na przykład do Red, Red Dead Redemption 2 albo do GTA V. <głos> i, I w mafii tak się rozchodzą, wiesz, fale wody. A w Red Dead Redemption tak. A w Red Dead Redemption 2 można było tak rąbać drewno. A w mafii nie można. I wiesz, i przychodzi masa malcontentów plus ludzi, którzy robią taki content specjalnie, żeby to napędzać. I robić ci porównania, tak. które są bez sensu. I teraz rzeczywiście ja rozumiem, że na przykład, ok, miasta w Awałd były trochę takie puste, prawda? Tam tak, się były nie bardzo działo. puste, były martwe, to były takie miasta wydmuszki, ale jak architekty fajnie wyglądały. Płacz o to, że nie można zabijać NPCów w miastach, był idiotyczny, bo w bardzo wielu grach nie można zabijać NPC-ów w miastach i nikt nigdy o tym nie mówił, a nagle ktoś rzucił hasło, wszyscy podchwycili i jak ty w ogóle możesz dobrze się bawić z avout, skoro tam nie można zabijać NPC-ów w miastach. Tak. I tak dalej, i tak dalej. Tak, no. Ale to już tak sobie pomyślałem a propos tej wody, bo <laughs> widziałem fragment o nowej gry of War Reloaded i tam mm -hmm. po prostu jak woda się rozbija o tam jakieś takie pale na jakimś takim w tle, y mm -hmm. po moście, jakimś molu, no to wiesz, że to wygląda jak, no jak fale z 360, nie? Wiesz, tam, te czasy, no nie? I tak ciekawe, czy ktoś będzie na to zwracał uwagę, czy jednak będzie się dobrze bawił, bo jednak gra w swojej formule to są nadal świetne, być może najlepsze girsy. E ja ci powiem tak. Tu powiedziałeś najlepsze i to jest ciekawe, słuchaj. Otóż dzisiaj jest premiera tej gry. To jest remaster remake'a zwanego remasterem. To też inny temat, mm -hmm. że dzisiaj tak. twórcy już nie wiedzą sami jak nazywać te gry i często remake'i nazywają remasterami, co jest ciekawe, ale też mm -hmm. bardzo... Takie konfundujące, dziwne dla mnie, bo człowiek idzie się pogubić na przykład Oblivion Remastered, kiedy gra jest praktycznie zrobiona od nowa. Tak samo właśnie Gears of War Ultimate Edition, które wyszło jakieś 10 lat temu na Xbox One, było remake'iem pierwszej części modele, architektura, wszystko zrobione od nowa. I teraz 10 lat później albo i więcej ta sama gra dostaje upscale do 4K, dostaje większą ilość klatek na konsolach, poprawione lekko, zaznaczam lekko wizualia i oni w wersji 4K wypuszczają to dzisiaj jako reloaded, nie? czyli tak naprawdę Aha. wypuszczają odświeżoną wersję odświeżonej wersji. Prawda? I powiem Ci, że mechanicznie ta gra dzisiaj naprawdę już jest archaiczna. A mówimy tu nie o wersji oryginalnej z Xboxa 360, tak. tylko o nowej wersji z e, Xboxa One. I ja się zastanawiam, czy ludzie, zwłaszcza ludzie na Playstation, którzy nigdy do tej pory w serię nie grali, czy oni tak z otwartymi rękoma przyjmą tę grę? Bo o ile jeszcze kampania jest bardzo spoko nadal, chociaż też mechanicznie dzisiaj już zalatuje drewienkie, o tyle multiplayer jest naprawdę drewniany w tej grze, wiesz? I teraz te wszystkie narzekania, które były na Gears 4 i Gears 5, nie wiem czy zauważyłeś, że jak zmienia się studio deweloperskie jakiejś ukochanej serii, tak jak Halo czy właśnie Gears of War, to po prostu przychodzi fanbaza i mówi Gówno, beznadziejne! Tam ci to robi lepiej, jak kocham, bo oni nie wiedzą, że oni kochają swoją tak. młodość, kiedy grali w tamte gry. I dlatego tak o nich myślą, a nie, że te nowe są takie gówniane. Bo jak postawisz multiplayer z Gears of War 5 z tym multiplayerem z Gears of War Reloaded, to oczywiście, że ten z piątki jest mm. lepszy. Wiesz mm. co chodzi? Tak. jestem tak. bardzo ciekaw, jaka będzie reakcja na PlayStation. Czy wiesz, że weszły te pierwsze recenzje, ale to są te, wiesz, opłacone recenzje? Więc tam na razie jest, są wysokie oceny, nie? bo tam na Xboxie Series X 85% z tego, co widzę, a na, na PlayStation 80 to na Metacritics, więc więc wiadomo, że to też sprzedajny serwis, nieobiektywny. Ale, ale zobaczymy, nie? bo jestem ciekawy, jak to się rozwinie, bo słusznie, słusznie zauważyłeś, nie? Że, to nie jest, że to nie jest powiedzmy stara historia, ale na silniku powiedzmy yy, piątki, tylko mhm. to jest kolejny kolejny remaster Mastera, no to jest to no, ale tak, żeby troszeczkę odejść od tego nie, nie wiem, czy, czy yy, no bo porozmawialiśmy sobie o, o, o kilku yy, grach yy, nawet yy, w które graliśmy, ale yy, chciałem tylko cię zapytać, czy, czy śledziłeś, czy śledzisz gameską bo yy, ja szczerze mówiąc to siedziłem tylko te konferencje bo to już tak jest yy, nam podawane graczom jak niemal tak na tacy, nie? Zwróćcie na to uwagę. Niespecjalnie dopatrzyłem się jakiś perełek powiedzmy poza tymi konferencjami, więc jeśli oglądasz na przykład, nie wiem, czy śledzisz Gamescom i coś tam jeszcze takiego zobaczyłeś poza tymi konferencjami, to też jest będzie ciekawe, ale chciałem się zapytać, czy po prostu, czy widziałeś tą noc otwarcia Jeffa Kierego, i czy widziałeś ten Future Games Show? I czy coś, coś zwróciło na twoją uwagę, bo ja tam zrobiłem małą listę tytułów, więc jeśli, jeśli chcesz, ja mogę tę moją listę przedstawić, Oczywiście, ją to jest, no. to jest, albo czy, czy, czy, a jak czy, czy masz jakiś jak... taki tytuł, to, to też możemy mamy dodać, nie? bo co Ja, ja bo w zeszłym jest... tygodniu na najnowszej rozgrywce mówiłem mm -hmm. o tym, jak z chłopakami ze, ze Starego Gracza, żeśmy nagrywali, że... Mm -hmm. Polecam ja obejrzałem... wideo z kamerką. Tak, jest wersja wideo. tak, polecam, zapraszam na naszego YouTube. Natomiast y, ja, ja, ja powiedziałem wtedy, że y, ja obejrzałem Noc Otwarcia i obejrzałem Future Games Show. Potem już mi się nie chciało dalej tego oglądać, dlatego że ja patrzę na te wszystkie zwiastuny i mi się wszystko zlewa w jedno. Ja tak. nawet dzisiaj nie pamiętam, co w zeszłym tygodniu oglądałem, bo zapamiętałem takie oczywiste oczywistości jak polski Kronos, jak nowy Resident Evil e, i może Ninja Gaiden 4. Natomiast tak. cała reszta mi się zlewa w jedno. Ja widzę te wszystkie zapowiedzi i widzę kolejnego Dużo rogalika. Takiej tak zwanej Japońszczyzny, prawda? Nie? Tych, takich... Dużo japończyzny, kolejny jakiś open world, e, kolejny multiplayer i znowu kolejny rogalik, i potem jeszcze jeden, i potem jeszcze jeden. I mhm. to wszystko wygląda tak samo. Te gry. Gra, w te gry grałem już 150 razy. To są te mhm. same gry jeszcze raz i naprawdę tak naprawdę nic mnie jakoś szczególnie nie, nie zaabsorbowało, powiem ci szczerze. Tak. I faktycznie dzisiaj ja już nic nie pamiętam z tych pokazów, a one były tydzień temu. Tak, no bo, bo one się zlały przede wszystkim w jedną całość, bo one nie, nie było tam wielu oryginalnych, znaczy w ogóle nie, nie wiem, czy tam było coś oryginalnego, takiego, co, co byś powiedział wow, no nie? Nie spodziewałem mm -hmm. się tego. E... Indyki wyglądały jak indyki, no tam, tam był ten, ten szał bo AKC wtedy nie zapowiedzieli daty premiery, ale zapowiedzieli, że coś zapowiedzą, jeśli chodzi o e, e, Silk Silksong, tak? ten, ten, tą drugą część Hollow Knighta. Tak. Gry mi y, obcej, ale pod wpływem faktycznie tego, tego spóźnionego hype'u, który do mnie dopiero teraz dotarł, no to, to sięgnąłem po, po, po pierwszą część i, i zamierzam sobie trochę pograć ale nie wiem, czy będę sięgał w dniu premiery, bo, bo ja jednak jestem za Kronosem. Kronos, Nowy Świt, The New Dawn, to jest gra, którą, którą no, jak najszybciej chcę, chcę, chcę zagrać, bo uważam, że e, musimy, no, to jest jakiś tam sposób, nie, pokazać, jakie my chcemy gry, tak, jakie my chcemy gry, nie, nie chcemy kolejnej gry as a ze serwis chcemy, chcemy gry, które na, w jakim stopniu są podobne do gier, które moim zdaniem no były absolutnymi hitami. No ja tu mówię o, o Dead Space, ale to, że oni ja mówią, w cudzysłowie swojego Dead Space'a mi to bardzo pasuje i to, że oni się inspirują i czy tam Dead Space'em, czy jakimś właśnie, e, nie wiem, czy ktoś tam mówił o serialu Dark, nie, Tym, co było na Netflixie, tak. mi się to bardzo podoba, bo to wygląda Tak, to jest Dead Space absolutnie. w PRL-u, nie? Dokładnie. A... I, i, i także można się poczuć, że wiesz, my jesteśmy dziećmi PRL-u, więc my generalnie, i najlepsze jest to, że te żabie skoki, które Polska dokonała, to jest tak naprawdę to ostatnie 20 lat, odkąd jesteśmy w Unii Europejskiej i, i faktycznie te, ten poziom życia wzrósł diametralnie, ale ja pamiętam jeszcze takie kamienice, które grały w filmach, kamienice, nie wiem, przedwojenne albo nawet powojenne, Albo, albo jeszcze inne, że, że po prostu, że to, co my możemy zobaczyć tam, się okazuje, że taki budynek, yy, znaczy nie ten dokładnie, ale gdzieś tam jeszcze może stać i nie trzeba było go poprawiać, nie? że to może wyglądać po prostu jak, jak trzeci świat. U nas w Polsce, nie wiesz, w kraju, gdzie masz po prostu nie wiem, taką Warszawę i, i jak jesteś nie na Powiślu, to, to właściwie jesteś w jakimś Nowym Jorku, a nie, a nie, a nie, a nie w, w stolicy. No, dopiero w cudzysłowie, rozwijającego się państwa, no nie, tak, tak. Ale a propos właśnie tego, tego, co tam pokazano, to ja sobie zrobiłem taką małą, króciutką listę. Ja ją bardzo ograniczyłem, bo, bo doszedłem do wniosku, że chciałem y, tylko zaznaczyć te tytuły, o których wcześniej y, nie słyszałem, że wychodzą, albo ewentualnie wiedziałem, że wychodzą, ale zrobiły na jakieś na mnie wrażenie. Nie? I na przykład y, pierwszy takim tytułem, który sobie wypisałem, to jest ten Valor Mortis. To jest ta gra od gości, co zrobili on, czy, pani panów. Ghostrunnera, od, gry, od której się odbiłem, mm -hmm. ale tu bardzo mi się podoba e, ten setting, wiesz, te, te, te, to, że oni sięgają po jakąś taką alternatywną historię XIX-wiecznej Europy, e, gdzie, gdzie, gdzie tak, to są Napoleon Bonaparte... Tak, wojny tak, napoleońskie. Dokładnie, że, że nie przegrał pod tym Waterloo, jest, jest nadal e, no, no, no, absolutnym wszechwładcą i i my wcielamy się w jakiegoś... I to jest, to jest dla mnie zagadka, no nie? Bo, bo gramy jakimś takim potworem, no nie? bo to, to intro tak pokazywało, że my zamieniamy się w jakiegoś jakiegoś demona z jakimiś mocami i to mnie zaintrygowało. Nie jestem fanem gier tak zwanych souls -like z perspektywy pierwszej osoby. Ja uważam, że, że w tej gry się lepiej gra z, z, z, trzeciej, z perspektywy trzeciej osoby, bo potrzebna jest ta rolka, ale no ta gra moim zdaniem może okazać się y, taką małą perełką, jeśli tam po prostu ten, te, ta rozgrywka siądzie, wiesz? Że, że to wszystko musi się tam spiąć. To nie jest łatwe, ale takie pierwsze wrażenie zrobili i y, jakby zainwestowane pieniądze w to, żeby się pojawić na, na, na, na tych pokazach, y, moim zdaniem y, bardzo rozsądnie wydane. Nie wiem, czy, czy, czy, czy y, ciebie jaka ta gra zainteresowała, ale może jak wspomniałem tytuł, to ci się coś przypomniało. Znaczy ja wiem dokładnie o czym ty mówisz i bardzo podoba mi się ten zwiastun, ten klimat, ta alternatywna historia wojen napoleońskich, natomiast absolutnie nie podoba mi się to, że to jest Souls-like, bo to mhm. z automatu oznacza, że to nie jest gra dla mnie i po prostu nie będę w nią grał. No i tyle, nie? Mm -hmm. A szkoda, bo wiesz, e, to też jest trochę zmora dzisiejszych czasów, tak jak mówimy o tym, że wszystko jest na przykład rogalikiem teraz, albo że no wychodzi mać, cała tak. masa Games as a Service, które próbują wiesz, rywalizować z Fortnite'em i Call of Duty, dlatego PlayStation inwestuje w kolejne online shootery, które je zamyka, zanim te gry jeszcze wychodzą, prawda? E, no. i, I wiesz, i tak samo moim zdaniem e, souls lajki, -like są zmorą współczesnych gier akcji, bo to jest karygodne. Że trzy czwarte wszystkich tego typu gier musi być teraz Souls-like'ami, musi być ekstremalnie trudne i musi po polegać na tych soulsowych mechanikach, kiedy tak naprawdę brakuje nam takich porządnych gier, przygodowych akcji. Na przykład, gdyby ta gra była w stylu The Dark Messiah of Might and Magic, to by było fantastycznie, prawda? Mm -hmm, mm -hmm. Ale nie, to musi być Souls-like. I wiesz, no tak. No i dziękuję, to nie dla mnie. No. no to pewnie druga gra, która na mnie zwróciła uwagę, e, tylko dlatego, że chyba miała najładniejszy e, tak zwany cinematic. Cinematic, jaki, jaki się tam pojawił, tak moim zdaniem. Czyli od naszego CI Games e, Lords of the Fallen 2. I ja nie, nie... Ja grałem tylko w pierwszą tą grę, zanim ona dostała tam e, ten, ten remake sprzed e, e, paru lat. Znaczy reboot e, właściwie. Reboot taki, Tak, tak. I więc ja nie, nie wiem dokładnie, czy, czy, jak się sprawdziła, jak się sprawdził ten reboot, ale powiem jedno, że zrobili w takim starym, dobrym Blizzardowym stylu tego cinematyka. Bo, cinema, bo jak Blizzard zrobił cinematyka do, do kolejnego dodatku z World of Warcraft, to go zrobił na silniku gry i to po prostu wyglądało jak, jak, jak zwiastun z jakiegoś, jakiejś gry z kiermasza. Skiermasz, ten nowy zwiastun CGI dodatku do World of Warcraft przecież wyglądał fantastycznie. Znaczy, jeszcze ja widziałem... Y, aha, chyba, że ja po prostu widziałem y, ty widziałeś rozgrywkę. Pewnie, ty widziałeś rozgrywkę, a jest aha. CGI, ten taki w typowym dla Blizzarda filmowym stylu, który a, zawsze robił ogromne to wrażenie, to... zanim Dimentic. przypomnisz sobie, że to jest World of Warcraft, nie? A, to tak, no bo właśnie o to chodziło, że ja zawsze kochałem Blizzarda, że oni po prostu robili tymi filmikami taką atmosferę i to było w czasach, kiedy jeszcze, no jak teraz na przykład wrócisz do do StarCrafta i oglądasz czy z Brood War, czy z pierwszego StarCrafta te, te filmiki, no to one już tręcą myszkę, nie? Wyglądałem po prostu je, y, y, no, no tańdetnie, nie? Jeśli chodzi. No, A, ale wiesz, wtedy ta gramat, dwie dekady. Budowa tak, budowała niesamowicie klimat. Tam prawie trzy niedługo. To jest niesamowite, nie? Że, że, że StarCraft... Kurczę, no StarCraft to ja, ja uwielbiam, nie? Że to jest jedna z, z tych gier, które, jak to się ładnie mówi, nas ukształtowały. Ale... Cinematiki zawsze by robił fenomenalne I, i ja po prostu oglądając te, te wszystkie pokazy nie zapamiętałem żadnego tak Cinematika jak właśnie tego z Lords of the Fallen z tym takim mrocznym tym rycerzem, wiesz z tym, w tym w co się tam dzieje i to mnie kupiło nie wiem czy, czy będę grał w dniu premiery bo to jest jednak jeszcze odległa sprawa prawdopodobnie 2026, no ale rzeczy lubią się obsuwać, więc nie myśl o tym, ale ten związek co zrobi nam wyrażenie można go obejrzeć, nawet jeśli się nie, nie jest fanem gry, albo nie zamierza się zagrać, on robi wrażenie, on wprowadza fajnie w taki klimat takiego dark fantasy, to mi się strasznie podoba, ale taką, taką grą, która mnie zaciekawiła, bo, bo zastanawiałem się, skąd ona się wzięła, to była ta e, La Divina Comedia, czyli kolejna, kolejne podejście, jeśli chodzi o gry wideo, do boskiej komedii, i, I ja pamiętam Dante's Inferno bo to, i to Dante's Inferno to był taki God of War e, e, visera. W polskiej chyba. komedii. Tak, nie, to, nie, to byli twórcy Dead Space. No hmm. właśnie, no nie? I to była ciekawa gra. Ona nie była może jakoś tam genialna, bo ona nie, nie zrobiła no, to, był tak, to był dobry slasher. Tak, dobry slasher. dobry slasher. Ona nie zrobiła dużej kariery. Ja pamiętam, że jak ona wyszła, to ona była naprawdę popularna i wszyscy o niej mówili. Ja wtedy z zazdrością patrzyłem na posiadaczy Xboxa, którzy w nią grali. Ja Mi się w końcu udało w nią zagrać we wstecznej później Aha. i to jest dobra gra i ona mi się wydaje całkiem popularna, to ona jednak była wtedy, może nie tak jak Dead Space, ale, mhm. ale była. Tak, tak, tak. Więc to też ciekawy, ciekawy, ciekawy temat i tu też nie mamy nie wiem, nie, nie, nie w jakimś kierunku, nie wiem, zrobimy jakąś grę przygodową czy coś w tym stylu, tylko, tylko z tego, co widzę, to też jest jakaś taka gra akcji... No ja się bojesz to też będzie Souls-like, wiesz? Znaczy... Może być souls-like, a może być coś, co, co może być podrogalika bardziej, tylko takiego ładnego, w sensie, że to graficznie wyglądało naprawdę interesująco, bo doczytałem, że, że te podziemia że mają być generowane procedura proceduralnie, więc tam jakaś taka regrywalność może, może być. Ja, ja nie, nie, nie czytałem zbyt wiele na temat tego, więc ja nie jestem tutaj w stanie powiedzieć, czy, czy to będzie coś, jak Hades, tylko w takiej, wiesz, dużo bardziej no, realistycznej, ja ładniejszej grafice. Jako, jako narzekający dzisiaj powiem, jeżeli to będzie jak Hades, czyli to tak. będzie kolejny rogalik. I Też. wiesz, i znowu wracamy do punktu wyjścia, nie? W kółko to samo. Mm -hmm, mm -hmm. To prawda, to prawda, ale no, ładnie wygląda, może zaciekawić, może się okaże, że, że, że będzie tam jakaś, jakaś taka fabularna kampania, którą będzie dało się w jakiś taki normalny, ludzki sposób przejść bez... bez no nie wiem, bo ja, ja też nie jestem wielkim fanem po prostu takiej powtarzalności gry. Ja jestem już stary, mam, mam mało czasu, nie mam już takiego skilla, więc, więc dla, mnie, dla mnie to ten próg wejścia czasami do gier jest taki, że ja muszę się naprawdę rozegrać. Jak się wciągnę, to wtedy ten poziom trudności nawet wysoki, to ja jestem w stanie okiełznać. Ale ja jestem w stanie się bardzo szybko odbić od czegoś, co no, co ewidentnie no nie, już nie jest na, na mojej siły, no ale to jest inna historia, nie będę tutaj się użalał nad sobą. Ale jest jedna gra, która nie może Cię zainteresować, chociaż to jest gra, chyba będzie to MMO. Ale zastanawiam się, czy ci się podobała pod względem tych wizualiów. To jest ten Cinder City od, od NC-Soft. I to wygląda jak taki The Division, ale z mechami, z, z jakimiś takimi... Nie wiem, to ma być jakaś taka gra z tego, co, co gdzieś doczytałem. PvP i, i, i z jakimiś elementami PvE, czyli nie... Znaczy ja nie chcę używać słowa Extraction Shooter, bo tego chyba tam nie będzie jako tako, ale, ale wygląda naprawdę imponująco, bo, bo ma taki vibe. Przynajmniej te, te kilka... Zwiastunów, znaczy Zwiastunów, czy jakiś fragment rozgrywki widziałem, to mi tak, tak pachniało The Division. A ja jestem wielkim fanem drugiej części The Division. Zresztą pierwszej też, no nie? Ale akurat mm -hmm. tą, tą drugą, z tą drugą częścią zdecydowanie więcej czasu spędziłem tam. I do niej wracałem, bo tam były jeszcze te dodatki. Tam się wracało, prawda, z tego Waszyngtonu do Nowego Jorku, więc no było co robić. Tak pewnie nadal funkcjonuje całkiem nieźle i, i, i, i z tego co wiem, tam cały czas jakby nowe, nowe treści dorzucają do niej, ale ten, ten, ten Cinder City, no, zrobił na mnie wrażenie po prostu takie wizualne, takie wiesz, jak to się mówi, ładnie to opakowali, ładnie to ciasteczko podali, ja nic o tym o tej grze nie wiedziałem, czy nawet jak ona się nazywała projekt LLL, to też nic mi ten, ten tytuł nie mówił, ale, ale jakby mam sentyment do NC-Soft za, za jedną grę. Gier, e, Guild Wars. Pierwsze. Oni no okay. to później zrobili taką grę chyba y, taki MMO z samochodami, tylko już nie pamiętam dokładnie. Auto Azolt chyba się nazywało. Ona się w ogóle nie, nie, nie sprzedała i to, to, ten projekt został zamknięty. Okay. Oni też mieli tabula razę chyba. Też się chyba tak średnio to. się to... chyba nie przyjęło też za bardzo. Tak, więc, więc tutaj jest. Wiesz, no to, jest, to jest koreańskie studio i oni mogą liczyć na to, że, y, że ta gra y, jako MMO odpali w Korei, nie? I, i, I znajdzie się miejsce obok, nie wiem, StarCrafta, Guild Wars właśnie na, na, na, na taki tytuł, żeby też pograli. A jednocześnie, no, nie wiem, może zaciekawią też, też zewnętrzne yy kontynenty, chciałbym powiedzieć, kraj, nie wiem, inny ale nie, fajnie wygląda, nie czy, czy pamiętasz w ogóle, to sobie jest, z sobie... To jest ten zwiastun, który zaczyna się w samolocie i taki koleś w pancerzu rodem z Crysis wyskakuje z tego samolotu, skacze na dach budynku i tam zaczyna snajpić do jakichś ziomeczków na ulicy? Mm -hmm, chyba tak, tak, tak, tak, tak. No to nie. widzisz, e, zwróciłem na to uwagę, dlatego, że pierwsze, co pomyślałem, to jest, o... Y Kopia Crisisa tylko w TPP, <śmiech> a potem sobie pomyślałem, a jeszcze to jest też kopia The Division, a poza tym w taką grę już grałem 150 razy i znowu to samo. Przepraszam, że ja tak dzisiaj marudzę, ale ja naprawdę mam wrażenie, że wiesz, że to jest no. w kółko i w kółko i w kółko i to samo, wiesz? A ja tak. lubię takie gry, ja lubię gry TPP, ja lubię gry TPP akcji, ja lubię udawanie żołnierzyków, czy to futurystycznych, czy to realistycznych i strzelanie kurczę do, do, do, do, do najemników, to ja wszystko bardzo lubię, ale jak ty mi mówisz, że to ma być MMO to jakby moje zainteresowanie w tym momencie mm -hmm. natychmiast spadło, nie? No, ja mam, że, ja ja wiem, jak te ja bardzo podobne, działają, nie? Ja mam bardzo podobnie, bo jak dopóki, nie, dopóki myślałem, że to będzie takie The Division, to ja byłem strasznie napalony, a, a, teraz, a teraz tak e, będę zerkał, bo f, naprawdę świetnie to wygląda, ale, ale no ten, ja, ja nie jestem gotowy, żeby, znaczy gotowy, ja już po prostu nie, nie wracam do żadnego MMORPG, ja już nie, nie, jakby ten, ten pociąg już mi odjechał, i, i nie ma chyba takiego tytułu, takiej gry, czy nawet takiej marki, która jakby okazało się, że będzie memo, to mówię, nie no, muszę zagrać. Nawet jakby to było, nie wiem, Mass Effect albo The Expanse, MMO. Nie, nie wróciłbym. To już po prostu jest nie dla mnie i, i, i tyle. No. Ale a no propos takich, ja takich marek yy, i takich, tych, yy, znaczy takich nie wiem dokładnie, co to jest, ale to jest taki bardziej horrorowaty, yy, horrorowata strzelanka z pierwszej osoby, od ludzi, którzy zrobili też taką grę za serwis Delta Force, Project Spectrum. Widziałem, widziałem. I to też, kurczę, ja na mnie, ja oczami takie gry kupuję, wie, że to tak fajnie wygląda. ja wiem, że później jak ja gram, to, to, jest, to jest zupełnie inna bajka, ale no, no zrobiło fajne wrażenie takie, że to jest, mówię, taki tytuł, który wcześniej o nim nie słyszałem. Zapiszę sobie do listy e, takiej, że jak gdzieś coś nowego się pojawi, to, to zwrócę na to na to uwagę, nie? Chciałem mhm. e tak, to się, to mm -hmm. się całkiem, całkiem przyjemnie zapowiada w teorii, no bo wiesz, to było tak naprawdę CGI, które miało chyba na celu przedstawić nam e, zasady tej gry, bo tam tak. część graczy wciela się w komandosów, a część graczy wciela się w potwory, z którymi ci komandosi walczą. Zobaczymy, mm -hmm. jak to wyjdzie w praktyce. Tak, dokładnie. E no, zjasnów jest kilka, jest taki nawet dłuższy, e ośmiominutowy z... z z tego, z, tego z, z, z, z Gamescomu właśnie i, i, i to polecam. Y, Silent Hill F. To jest, to jest ciekawe, bo y, ja generalnie y, nie jestem jakimś wielkim znawcą serii Silent Hill, więc y, ja nie wiem, czy to w ogóle się wpasowuje, jak to się wpasowuje w ten lore, ale to chyba jest tak, że y, tam nie ma jakiejś ciągłości jako takiej, aczkolwiek... Y, doczytałem, że ona jest osadzona po, po, po tej części downpour. Więc... więc a, wiesz co, tak, to a... ciekawe, że ona jest osadzona po tej części downpour, bo z tego, co ja rozumiem, to ona się dzieje w latach 50 ubiegłego wieku, więc nie może się dziać tak. po downpour, ale powiem ci tak, ja też, jakby, jeżeli chodzi o nuance Silent Hill, e, to... To, to ja też jestem pogubiony. Ja tego lore mhm. tak doskonale nie znam i, i szczerze mówiąc, jakby nigdy nawet nie próbowałem jakoś tego wszystkiego połączyć, mhm. bo, bo wiesz, bo to jest Silent Hill, nie? Zastanawianie tak. się nad tym, y, czy to ma sens i kto jest czyim bratem jest trochę bez sensu, tym bardziej, że mi się wydaje, że tak naprawdę, wiesz, każdy ma swoje piekło i, i, i tak naprawdę tak. te gry nie, nie muszą w ogóle być ze sobą połączone, wiesz. Znaczy wydaje mi się, że masz rację, że ja chyba gdzieś źle zrozumiałem, że, że może oni to jakoś tak... Oznacza, że to jest ósma główna gra, ale niekoniecznie, nie, nie, niekoniecznie, że ona po prostu kontynuuje jakąś, jakąś, jakąś historię Rozumiem. z tego, po prostu jestem, ten, bo, bo teraz właśnie widzę, że ona jest osadzona w latach 60 w fikcyjnym miasteczku Ebisu Ebi, Ebi w Japonii. W Japonii. I to jest Ta, w ogóle pierwszy raz, właśnie... seria dzieje się w Japonii, nie? Tak, tak. I oni jakby właśnie gdzieś doczytałem, że oni po prostu chcieli wrócić do do tego takiego horroru japońskiego w, w tej serii, wiesz, żeby jakby wrócić do korzeni, bo, bo uznali, że, że, że te gry stały się zbyt zachodnie i, i, i potrzebują takiego, takiego nowego świeżenia. Oczywiście Konami tej, tej gry nie robi wewnętrznym studium, tylko znowu jakiegoś takiego innego e, dewelopera wynajęli. Chociaż ja nie za bardzo kojarzę, ale to pewnie, pewnie już dla nich coś zrobili, tylko że właśnie tutaj wychodzi moja niewiedza. Neo ba e, bardzo chyba tak się nazywają. Nie wiem, co oni wcześniej zrobili dla Konani, ale to to jest, to jest jakieś japońskie studio, więc oni na pewno mają e, kilka... Teraz sobie tutaj zobaczę. O! oni onimusza Warlords i Resident Evil Resistance. A to tutaj sobie tylko patrzę właśnie, czy ten... Okay. I robili jakieś remasterowane wersje na Next Geny. Dobra. Czyli... Czyli nic takiego, co, co mogłoby zwrócić wcześniej naszą uwagę, no nie jako, jako taki, taki wybijający się tytuł, ale wiesz, fajnie robi to atmosferę, wiesz, że to jest, to, jest, to jest coś, co zaczyna mi przypominać po części te horrory jeszcze z ery PlayStation 2. I, i, I takie jak tam, nie jak to się nazywało, taka była gra, chyba Fatal Frame. Siren? Albo A, Forbidden, Forbidden Frame. Siren, no też też, też, ale to jest bardziej nowszy, chyba nie ten Forbidden Siren, nie? Że, że coś, co. Co, co odnosi się do takiego bardziej też psychologicznego horroru, ale <grybujesz> z dziewczynkami. Coś, co ja pamiętam, budowało ten horror japoński, bo ja pamiętam e, ten, ten moment, w którym e, odpaliły się te, takie, takie filmy jak The Ring, jak Grudge, jak, e, jak Dark Water. I tam zawsze był ten motyw właśnie... To, co też było w Fierze, nie? chyba w szczególnie w trójce, o ile dobrze, znaczy chyba we wszystkich częściach. Wiesz, ten motyw tej takiej dziewczynki, której nie widzisz twarzy, bo te włosy długie zakrywają całkowicie to i, i ona za tobą gdzieś chodzi, gdzieś się pojawia, ale ty się odwracasz po w ogóle zgodnie i nie ma. No po prostu, wiesz, taki, taki horror e, wytwarzany nie przez to, że wyskakuje do ciebie jakiś wielki potwór z wielkimi zębami, tylko po prostu e, jest takie napięcie takiej atmosfery, że coś niepokojącego się dzieje i e, wydaje mi się, że że w serii Silent Hill zawsze to było dobrze utrzymane, ale w momencie, kiedy wchodzi tak walka i tej walki było w dwójce dużo i na to też narzekano, że może było za dużo, to, to odchodziło się od tego, tego, tego um, motywu z, z, z tym horrorem psychologicznym na, na rzecz właśnie takiej gry akcji. No ale to może być coś, coś ciekawego. Nie? Mhm. No tak, tak, tak. Przepraszam, ale u mnie właśnie... Słuchać syreny. Ale nie pod apropos, domem, tylko mówimy, gdzieś przejeżdżają. Mówimy tak, o tak. Silent Hill, wiesz, więc tak, syreny tak. teraz słuchać. Natomiast tak, tak. To są syreny straży pożarnej, która hmm. wyrusza właśnie na akcję i trzymamy kciuki no. za strażaków, ale tak, tak, tak. troszeczkę tutaj to się przebija, no jest jeszcze na szczęście, chociaż trochę lata, nazwijmy to latem. Mm -hmm. I, i wiem, że u ciebie jest ciepło, ale w Polsce to, to, to, to lato to jest jakieś nieporozumienie no i no mam otwarte okno, bo wiesz troszeczkę jednak świeżego powietrza musi wlecieć no i no niestety przez to nie, też pracować, się potrzebuję. no i jest. taki ostatni tytuł, bo jeszcze mam kilka, miałem kilka innych, ale one nie były takie wiesz warte odnotowania, bo na przykład nie wiem, bo odnotowałem sobie hotel Barcelona, ale tylko dlatego, że, e, że goście e, od, od Deadly Premonition i No More Hero chyba czy y, Suri, Scrui? I, i, i ten Suda 52, tak? O, się chyba tak nazywa, nie wiem, przekręcam pewnie no, ich imiona, nazwiska jak sobie, ale no, gra tego duetu może być czymś ciekawym, czymś bardzo po pokręconym, więc to sobie tam gdzieś zapisałem, żeby na to zwrócić uwagę, no i, no i gra od y y Zaum Studia, Zero Parade, nie wiem, czy, czy kojarzysz Taka, nie, nie takie RPG szpiegowskie, bardzo narracyjne, z jakąś taką przygodą Ja nie wiem, ile z tego, jakby tego DNA w załom zostało pod tym, jak, jak ci, powiedzmy, kluczowi ludzie gdzieś tam odeszli. Ja nie wiem, nic nie dzieje w ogóle tych dramach. Ja wiedziałem, że tam się coś dziwnego dzieje, tam się pokłócili. To są oczywiście twórcy Disco Elysium, więc pewne oczekiwania od tego studia na pewno są, ale no to i się świetnie jakby tak graficznie prezentowało, w tym sensie yy, robiło wrażenie, nie, robiła wrażenie ta prezentacja, że ona była taka intrygująca. I ja nie wiem dokładnie, jak będzie się w to grało, bo na to też nie zwróciłem uwagi. No, to będzie jakieś RPG, ale wiemy jak, jak nie sztampowym mimo że tej z perspektywy takiej analizometrycznej Disco e, było, jak, jak, jak nieszstampową grą Disco e, było, jak mocno narracyjną, jak e, jak pójście w to, że tam nie ma walki, tylko wszystko jest oparte na na jakichś takich dosyć e, intrygujących e, rzutach kościom i tego, co my tam e, decyzji, które podejmiemy, ale jaka jak ona była bogata pod względem treści, no to robiło wrażenie, nie? I, I dlatego Disco Elysium jest wspominany jako taki jedno z najlepszych RPG komputerowych, jakie wiele osób grało, więc ja jestem bardzo ciekawy tego Zero Parade. I, i tego, co, co mogą osiągnąć, więc z nowym tytułem, bo masz, mają bardzo wysoką poprzeczkę podniesioną więc, więc e, to zobaczymy, czy uda im się przeskoczyć, albo chociaż, nie wiem, lekko trącić, nie? więc to jest, to jest to, czy po prostu przylecą totalnie pod nią, więc to jest taki taka rzecz. No i to jest tyle, no to są takie tytuły, które wypisałem, bo wiesz, nie chciałem robić też odcinka specjalnie o, o, o Gamescomie, ten Gamescom gdzieś się tam trwał, to jest bardziej impreza chyba, którą trzeba chłonąć Fizycznie, nie? I pewnie jak się raz pojedzie na Gamescom odsta nie wiem, od od od odstanie się te 4 godziny w jakiejś kolejce, żeby 5 minut zagrać w jakąś grę, to może to później na lata zostanie w głowie, jako takie niesamowite doświadczenie i się otrzesz o te 300 tysięcy, czy tam ile tam będzie ludzi. Bo Ale wiesz, no, dla mnie to byłoby ciekawe dostać się po prostu na te konferencje i móc e, tego Jeffa niemal z bliska, Zobacz, to byłoby ciekawe. Ale powiedz mi, byłeś kiedyś na Gamescomie? Nigdy, nigdy. Albo na, na jakimś takim evencie, no poza tam byłem WGW, na... nie? Bo... Yy, nie byłem na takich 300 growych, no poza oczywiście pikselem, nie? I tam powiedzmy jakąś retrosferą, ale to są takie bardziej, yy, takie festiwale tematyczne, bez, bez takiego dużego nacisku na to, żeby ci właśnie prezentować nowości, żeby robić takie, takie konferencje, żeby też przede wszystkim mieć dużo stanowisk, nie? Gdzie możesz odkrywać nowe tytuły, których... Yy, których wcześniej jeszcze nawet nie widziałaś, nie? żeby tak było takie tak jak wejście do księgarni, w której po prostu nie, nie planujesz kupić żadnej książki, ale przeglądasz półki mm -hmm. i nagle, widzisz, o, fajna, fajna okładka, y, zobaczę, co tam jest w środku, nie? I, i, i wiesz, tak przejść się i zobaczyć, czy jest. Prostu, my, są jakieś takie stanowiska, że po prostu możesz odkryć jakiś taki tytuł, który totalnie gdzieś y, y, by, jest poza radarem mainstreamu, nie. No, więc, wiesz, więc, dlaczego nie pytam? Bo zastanawiam się. Z perspektywy recenzenta, podcastera, który od lat siedzi w tym temacie, ja, ty, e, jako gracze, ale też jako osoby, które mają też bardzo często wgląd właśnie od kuchni, e, mniejsze, większe eventy i tak dalej. Przede wszystkim przerabiamy całą masę gier wideo w ciągu roku, ogromną masę gier wideo, rozmawiamy o tym. Dyskutujemy o tym z graczami i tak dalej, i tak dalej, jakby czy na Gamescom jest dla nas coś, co mogłoby nas naprawdę zainteresować, to znaczy, mm, ok, chciałbyś zobaczyć Jeffa na żywo, jak tam mówi do ciebie z podium, tak. spoko. Mnie to w ogóle nie rusza na przykład. Jakby okay. wystarczy mi, że zobaczę to na YouTube, a często nawet nie oglądam w Aha. ogóle tego. Wiesz o co chodzi? Natomiast, czy chciałbym się stać w trzygodzinnych kolejkach, żeby w 10, przez 10 minut zagrać w kolekcję Mortal Kombat starych gier, która na przykład no, niedługo dokładnie. wyląduje na konsolach? Nie? Albo czy chce mi się zobaczyć Chronos The New Dawn, skoro ja wiem, że 5 września, a nawet wcześniej jako recenzent, zagram w to i tak, tak. u siebie w domu? Wiesz o co mi chodzi? Co tam może być takiego, co mnie zaskoczy? Ja powiem. Wow, Wow! Tak jak znaczy, zobaczył na nagle... zaskoczyć to, że Ty jako, jako, jako taka, taka szycha to byłbyś po prostu akredytowany i, i miałbyś jakbyś takie in, inne doświadczenie. Bo wiesz, też jest inaczej jak na przykład zobaczyć taki, taki Kronos gdzieś tam po, po 3-4 godzinach stania w kolejce, ale co innego, jak przyjeżdżasz, czerwony dywan, dostajesz gadżeciki pozdrawiam wszystkich tutaj naszych serdecznych kolegów którzy którzy się byli na, na, na, na tym takim pokazie dla prasy bo to wiesz fajne doświadczenie było jeszcze nie nie nie nie ale, A, okay, okay. ale Rafał był i i ja wiem, wiecie wiem, no. też, i, i teraz jeszcze się chwalił z Kubany jakiego fajnego pada dostał więc wiesz tak, tak. Y są benefity ja, ja wiem że są benefity ale wiesz i można mieć padów, 12 na nie? 10 tak Wiesz, ile, znaczy, ile, znaczy mi by to, się przydał ekstra, bo ja i, mam tylko jeden i, zwykły i ten 30-letni. Jeden by mi się przydał. wiesz co I... mi chodzi? Smycze, wpinki, jakaś gówniany jakości czapka z daszkiem, wiesz, to są rzeczy, które mnie osobiście w ogóle nie kręcą. nie? Mm -hmm. e, i, I wiesz, ja się cieszę, że na przykład dostaję gry z wyprzedzeniem i mogę zagrać przed premierą, przygotować się, żeby omówić, jeżeli jest jakiś duży tytuł i tak dalej, i tak dalej. Fajnie, że właśnie mam możliwość dostania akredytacji na Gamescom albo pojechania na. Co, co mnie bardziej interesuje w tym roku i zastanawiam się zawsze z czym nie pojechać, to jest ten game dev, który dzieje się w listopadzie w Lizbonie. I tam, no. e, teraz powiedz mi, jak się czyta na tego Ty jesteś tego pana, akurat, Lizbona to jest twój drugi dom, to nie, nie wiem na razy już byłeś drugi w Portugalii. Dom, drugi dom e, może to jeszcze nie jest, natomiast byłem na razie w Portugalii trzy razy, bardzo mi się Lizbonie, podoba się. Lizbona, tak, trzy razy w Lizbonie, bardzo mi się podoba Lizbona. Ja lubię ciepłe kraje. Dla mnie to jest taka wizja przyszłości, gdzie ja będę mógł, znaczy przyszłości, to jest dla mnie wizja, gdzie ja bym mógł na przykład zimy spędzać tam. Chociaż wiesz, Lisbon należy nad Atlantykiem i to nie jest tak, że tam zimy są super ciepłe, bo nie są, ale i tak, tak. w ciągu roku jest dużo cieplej niż w Polsce. No, I ja ja cały uwielbiam czas w ogóle Portugalię. Tam... Porto no, uwielbiam. To jest w ogóle takie małe miasteczko, do którego... Piękny kraj. Tak, wpadałem, ale byłem właśnie raz w Lizbonie. I to jest niesamowite, bo ja w ogóle tam jechałem samochodem z południa, więc tymi autostradami, które się ciągną tymi, tymi górami, bo one są zbudowane wiesz, na, na, na bardzo dużej wysokości, bo oni je budowali nie tak, żeby one jakimiś tunelami szły czy jakoś tak nisko między tymi górami, tylko tak przycinasz tą stęgę i niesamowite wrażenie robi, na, na, jaki, na jakiej wysokości jest, jest Lizbona, jak, jak tak patrzysz. Nie? Że, I w ogóle jakie są te spady, że masz budynek, z jednej strony powiedzmy, to jest parter, a z drugiej -a -a strony to jest czwarte piętro, no nie? A tak, tak. dosłownie jak przejdziesz przez pewne mieszkanie to jest jakieś 10 kroków, po prostu tak, a tak, poza Izbona tym piękne jest miasto. bardzo tak. wertykalnym miastem, to jest, to jest aż niesamowite, to się zgadza. Te no, mosty, w każdym razie... się wjeżdża, tak, ale to nie jest, Oj, po, tak. podcast podróżniczy innym razem, tak, sorry, że tak dokładnie. Nie, nie, spoko, w każdym razie w każdym razie, co ja chciałem powiedzieć, że właśnie tam na tym dev teraz w tym roku na przykład jednym ze speakerów, którzy będą mieli swój wykład, ma być Peter Molineux, nigdy nie wiem jak się wymienia jego Nazwisko, Molino więc chyba, tak? no. Peter Molino, na przykład i wiesz i to już jest dla mnie coś. Ja bardzo lubię czytać te wszystkie książki, wiesz o historii o, tak. powstawania gier komputerowych. Na przykład te wszystkie książki, które u nas wydaje Open Beta, ale nie tylko Bitmap Books i tak dalej i wiesz i po prostu ja mhm. bardzo lubię te historie poznawać od kuchni, zwłaszcza tych gier tych starych, wiesz, Diablo, Doom i tak dalej, i tak mhm. dalej, Tomb Raider, bo, bo to, są, to są rzeczy, z którymi ja dorastałem i fantastycznie czytam się jakby kulisy powstawania takich rzeczy i na przykład właśnie zobaczyć na żywo takiego Petera Moliniu, który będzie opowiadał o czymś tam, o game devie, o historii, czy też o nowych projektach, to jest dla mnie coś, co mnie bardzo fascynuje. Ta, ja nie ta, ta, ta, ta. wiem, czy, czy ten Lisbon Game Dev jest otwarty dla gości, czy on jest tylko dla twórców i dla dziennikarzy, nie wiem tego, ale na przykład właśnie rozważam bardzo poważnie, żeby w tym roku w listopadzie tam się wybrać, tym bardziej, że to będzie piękna wymówka, żeby znowu pojechać do Lizbony, wiadomo. E, A którego wiesz, to jest, przepraszam... E, to jest, Dokładnie teraz ci nie powiem, muszę spojrzeć do, w maila. Początek listopada, czy raczej nie tak Nie pamiętam, ksiądek, stary, końcówka? pozwól, pozwól, już, już zerkam w maila, zaraz ci powiem, bo oni zaprosili mnie na, ten, na to wydarzenie i, i wiesz, i hmm. no... no to teraz już musisz, jak, jak już masz ten... Nie musisz się stać. Bo ja, ja, ja generalnie yy, na przykład nie, nie bywam na tych imprezach no z prozaicznego powodu. Jestem daleko. Ale jakbym był w Polsce, to te wszystkie takie polskie imprezy, czy właśnie te yy, choćby nawet, nie wiem, CD Action Expo, czy PlayStation Extreme Party, czy, czy, czy te wszystkie Polkony, ja bym odwiedzał. Bo ja po prostu chciałbym być na, na tych imprezach właśnie i, i Widzieć się ze znajomymi, ale też chłonąć tę te, te, um, atmosferę miejsca, mm -hmm. gdzie masz po prostu tysiące ludzi, którzy są. Chcą... Praktycznie na podobnym poziomie, jeśli, jeśli chodzi o, o to zaangażowanie. wiesz, no Są oczywiście tacy, którzy są mniej, są tacy, którzy są bardziej, są ludzie, którzy zostali zaciągnięci, bo na przykład nie wiem, przyszli z rodzicami, którzy ci rodzice tak naprawdę chcą iść gdzieś coś zobaczyć, a używają pretekstu, że, że pociechą, pokażą, e, czym to się e, właśnie e, starsi ludzie interesują. Ale to jest taka fajna, ta, fajna rzecz. No ja, ja teraz jest z tych większych imprez, no to wspominałem, że byłem na, na Dublin Comic Conie i, i sam fakt, no, nie, że widzisz, że jest połowa ludzi jest tak zaangażowana w to, w to, żeby po prostu być w takim miejscu, nieważne co, co oni tam robią, czy oni na tym korzystają, czy nie, ale sam fakt, że oni chcą tam być i że się przebierają i tam połowa tych ludzi jest w, w jakiejś formie cosplayu, to pokazuje, jak, jak wiesz. A to akurat, że y, są te panele i że można posłuchać właśnie ciekawych ludzi, to jest, to jest nie do przesunienia, bo wiesz, no, są świetne książki, na przykład, nie wiem, bardzo fajna e, książeczka, książeczka. Potwory w ciemności nie? o historii Ufo serii. Mm -hmm. I tam jest e, Julian Golob, ale uważam, że dużo ciekawiej niż, niż to w książce Było mm -hmm. tak by już posłuchać, jak on opowiada, bo on e, miał taki moment wypalenia, że kiedy zrobili Ufo Nann on już nawet nie chciał e, brać udziału w tym pierwszym projekcie tylko od razu przeskoczył do tego, znaczy nie w tym, tym, tym sequelu Terror from the Deep, tylko od razu przeskoczył do *Excom Apocalypse, który ja uważam, że za grę, no, dla mnie ona jest niegrywalna i ja bym właśnie bardzo ciekawy był, co on chciał osiągnąć w tej grze, ale tak posłuchać od niego, czego ja na nie dostrzegam, co oni tam zaprezentowali, bo to, że to jest jedno wielkie wiesz, mega city, jak w, w, w, w że ono jest żyjące, że tam się dzieją rzeczy w czasie rzeczywistym, dla mnie, dla mnie to tak, ta formuła nie, nie przemówiła jak, jak oryginalnego UFO. To, co później w nowej wersji przełożyli właśnie już w 2012, kiedy zrobili ten remake. Nie? I, i, i no, no, to są rzeczy, które wiesz, no, które, które da się tylko osiągnąć właśnie, będąc na miejscu, mogąc otrzeć się. Czyli na przykład nie wiem, mając tą kopię Ufo, to no, poprosić o autograf. Nie? Zrobić sobie wspólne mm -hmm. zdjęcie. No, no, no. Wiesz, no. To jest tam. To jest to, no, możesz mieć książkę, ale sobie z książką zlicza takiego fajnego nie zrobisz. No. Jasne. So, ja no. cały czas o tej Lizbonie mówiłem. Game Dev, a to to się to wydarzenie nazywa się DevGam, mm. DEV Gam DEV M Lizbona 2025, i to jest 6-7 listopada. I tam a, właśnie okay. keynote speakerem będzie Peter Molino, Molineux i wiesz, i faktycznie, no to może być ciekawe, nie? Natomiast tak już mhm. jakby kończąc powoli może ten temat, Gamescom tylko jeszcze, tak, w ogóle te, tego typu rzeczy chciałem powiedzieć, że jeżeli chodzi o takie, wiesz, nasze lokalne wydarzenia, ja niestety w tym roku znowu się nie, nie, nie mogę wybrać na retosferę czego zresztą bardzo żałuję, to mhm. tak naprawdę z tych lokalnych, wiesz, pikseli, WGW i tak dalej, to, czy rozgrywka party nawet, jak, jak mieliśmy te mhm. rozgrywka party, tak. zresztą w zeszłym roku też była, to to najbardziej się cieszę, że się mogę zobaczyć z wami, wiesz, z tobą, hmm. z innymi ludkami, z którymi na co dzień obcujemy tylko w internecie, z którymi czasami nagrywamy podcasty i tak dalej, wiesz, z słuchaczami oczywiście też. Yy, I to są, to są rzeczy, które, które mnie najbardziej jakby rajcują w tym wszystkim, bo powiem hmm. ci szczerze, ok, yy, fajnie by było mieć autograf Johna Romero na książce Masters of Doom na przykład, albo nawet na tej książce jego, jego autobiografii, wiesz, Mhm. Miał, dostałem okay. od, od mojego przyjaciela Łukasza, który z nami nagrywa rozgrywkę w zeszłym roku na 40. urodziny wideokonferencję z Johnem Romero. No I pamiętam, jest, pamiętam. Że no. Nawet jest odcinek Przyjaciel tak. Romero. Tak, tak. Tak, tak, tak. I, i, I wiesz, i po prostu, i to było fajne doświadczenie, bardzo fajne nawet bym powiedział, ale z drugiej strony hmm. to jest piękne wspomnienie i miłe wspomnienie, natomiast jakby kurczę, mhm. nie wiem, to wszystko nie są rzeczy, które mnie Wiesz, jakby. Znaczy wiem, o co chodzi, że, że, że wartościowo że ja że... pewne, tak, pewne tak, elementy. Tak, tak I, że i... dla mnie na przykład lepiej spędzonym czasem są trzy godziny na dyskusji i śmiechu z Wami, niż stanie w kolejce po to, żeby dostać autograf od, od, od golopa. Tak, tak, tak, tak. Proszę, tak. biedy, no, jak dostaniesz ten autograf i nie musisz za niego płacić, bo z moim zdaniem, z morą. Z małym, na przykład tych komikonów. Ja nie wiem, jak to jest za granicą, nie wiem, jak jest w Polsce, bo, bo, bo, bo nie mam porównania, ale no, wiem, jak tutaj jest i to jest pewnie jakiś tam odłam oficjalny. wszystko się płaci, tak. Że zdjęcie tam 60 euro, autograf 60 euro, coś tam tyle i tyle. I wiesz, i najlepsze jest to, że ci ludzie stoją po to, płacą za to. Są, są ludzie, są gwiazdy, w cudzysłowie, którzy, które nie są tak popularne, a są zapraszane do, do którego nie ma absolutnie żadnej kolejki, więc oni tam siedzą. I to tak, wiesz, czasami masz, aż się zaraz Ja pamiętam, yy, parę lat temu byłem na Komikonie na, na i był Herkules, czyli Kevin Sorbo. Okej. Okay. I najlepsze jest to, że my tam chodziliśmy z kamerami i tak dalej, a babka nam jakoś powiedziała, że żadnych zdjęć nie można robić i tak dalej. Więc ja robiłem tam jakieś zdjęcia, wiesz, po tajniosku, nie, żeby zrobić mu ten. Ale nikt z nim nie rozmawiał, no bo to była ta bariera tych, tych niepotrzebnych, tych, wiesz... My się wychowaliśmy na, na, na, na Ksenie, na, na, na Herkulesie, na tych serialach yy, z lat 90., więc my go kojarzymy. Ale on nie jest jakąś taką gwiazdą. No nie? W, w tym roku też no, były, były z, m, jakieś postacie z Power Rangers i też za bardzo nikt, m, ich nie kojarzył, no bo, bo większość czasu to ci, którzy chodzili w tych maskach, nie wiem. No, śmieję się, no, mm -hmm. może to przeglądam, ale chodzi mi o to, że jest taka nierównowaga, bo są zapraszane te mega gwiazdy, do których są cały czas kolejki, i są ci, którzy do których nie ma tych kolejek, a przydałoby się, że, że ten, żeby mieli jakąś taką, żeby. Ten próg wejścia był zmniejszony, żeby na przykład w cenie biletu, na przykład spotkania z tymi były, były zapewniane. To by było fajne. No ale. No jasne, to są, wiem, o co to ci są takie rzeczy, tak jak mówisz, no, przewartościowane. I, i, znaczy, przychodzi takie przewartościowanie w życiu i, i czasami e, doceniamy e, właśnie pewne rzeczy bardziej niż, niż takie, takie ułomne. ułomne, nie, ulotne. Łomne też, ulotne. No ale wspomniałeś kilka razy, drogi, drogi Grzegorzu, e, mafię. Tak. I mm, ja mafię przeszedłem, i ja też. Ja jestem fanem. Dla, dla mnie to mafia. Zanim przejdziemy do takiego, bo, bo oczywiście już poznałem po części yy, Twoje zdanie, no nie? więc, więc jakby yy, yy, no, i pewnie część słuchaczy, która słuchała ostatniego odcinka rozgrywki też, ale dla mnie mafia to jest taki ciekawy przykład właśnie gry. Przepraszam, Przepraszam, cię, też się... teraz jakiś debil postanowił bawić się motocyklem u mnie pod balkonem i nie wiem, czy zamknąć balkon. Ty słyszysz to mocno? Nie, nie na tyle, żeby, żeby mnie rozproszało, w tym sensie, okay, że nie, okay. nie żeby się, się wiesz, ja się nie same... boję, Ja się tylko boję, żeby to na ścieżce za bardzo tam nie, nie hałasowało, no ale. To jest ja sobie zaznaczę najwyżej wyciszenie będzie coś ten, to więc spokojnie. Okay, jak chcesz, okay. możesz zamknąć ten, ale. Nie, nie, właśnie wolałbym nie, bo wiesz, to będzie duszno wtedy, nie? Mm -hmm, mm -hmm. okej, okay, sorry, Ale właśnie, przepraszam przepraszam no nie, nie, chodzi o to, że, że mafia ta, ta, ta nowa mafia, The All Country ona po części e, jakby trafiła idealnie w e, taki moment, że potrzebowałem gry po, po kończeniu kilku takich długich tytułów, właśnie w coś takiego, co mógłbym skończyć w te, te 10-12 godzin, mieć taką zamkniętą historię jednocześnie e, mieć jakąś taką satysfakcję z jej z jej ukończenia, więc to była taka pierwsza rzecz. I to, że ona była mała, ona, była, ona jest wyceniona jakby w dobie tych gier na Nintendo Switch 2 po 80 euro, czy, czy jakichś takich zapowiedziach, że teraz gry będą drogie, no ta gra stała wyceniona naprawdę e, bardzo korzystnie. Mhm. I ona nie oszukuje. I ja, jako fan, szczególnie tej mafii Definitive Edition, która jest remakeiem pierwszej części, e, tak. bardzo się cieszę, że ta gra właściwie w tej formule. Jest, jest identyczna, że ona jakby jest pozbawiona, to też chyba ktoś tak yy, powiedział, że pozbawiona jest tych, tych elementów, które nadbudowuje się na gry z otwartym światem i ona ma ten otwarty świat, ale to jest tylko, tylko makieta, piękna makieta do tej, do tej fabularnej historii jak yy, takiej klasycznej. Wiesz? Ona, ona też nie jest jakby jak odkrywcza, ale ona jest tak opowiedziana, że ja muszę przyznać, że ja się w nią zaangażowałem i to nie jest dlatego, że, że ona jest w jakimś tam stopniu odkrywcza. Moim zdaniem ona jest bardzo klasyczna. To jest klasyczna taka historia chłopaka, który jest, który no, nie miał najłatwiej w życiu, więc był wręcz upodlony i przez ojca i pracodawców, nie, bo ten Enzo nasz, no, pracodawców. Się, na. Ładnie się tak powiedziałem, pracodawcami, prawda? Tak, tak. Tych zarządców, no nie bo to właściwie. Jesteśmy traktowani jak, jak, jak, jak, niewolnik, jak niewolnik, który pracuje właśnie w kopalni Siarki, tam po, po, po tym takim tragicznym początku, który muszę przyznać, że mi się dłużył, tak? Ale kiedy ta gra okay. w... zaczyna się otwierać, kiedy my. Yy, yy, yy, yy, yy, po, po, tych, po tych perypetiach z początku, no nie, zresztą pewnie, pewnie wiele osób wie, nie, jak, jak ona się zaczyna, nie? Ale to tak nawet specjalnie nie chcę to opisywać nawet tej, tej, tej fabuły na początku, ale. Chodzi o to, że kiedy my trafiamy już do, do tej posiadłości tego Donatorskiego, kiedy my zaczynamy odbudowywać nasze życie i to jest w takich, takich segmentach, yy, gdzie, gdzie my mamy te epizody i później przeskok kolejny tam kilka tygodni, później nawet lata. Mi się strasznie to podobało, bo to jest, bo to pokazuje jak się, zmienia się człowiek nie? w tej historii, nie? ten nasz bohater. I on może nie jest jakąś taką wyrazistą postacią jak, jak nie wiem, inni bohaterowie ale ja się mogę wczuć ja, ja, ja decyduję o jego emocjach przeżywając tę historię ale bardzo mi się podobało, że te inne postacie w tej historii były takie dosyć konkretne i, i, i no, tam jest nasz przyjaciel Luka no nie chcę mówić co się dzieje i tak dalej ale no, są pewne elementy, rzeczy, które się w tej historii, które przeżywałem i okay. jak, jak nasz Enzo y, poznał Izabelę, ja wiedziałem, do czego to doprowadzi. Ja wiedziałem, że to jest ten zakazany owoc, że, że mhm. to jest córka donatorskiego. I że on, nawet mając największy szacunek do nas, kiedy my zdobywamy ten szacunek kiedy my y, stajemy się częścią tej, y, jak to się mówi kozanostry, nie? Jak to powiedzieć? Tak, naszego domu, nie? właśnie tego Dona, kiedy, kiedy jest, ślubujemy tą omertę. Kiedy, kiedy um, tą lojalność nie, te, temu domowi, te, Donowi Tosiemu, że ja, ja wiedziałem, no nie, że, że to jest ten zakazany ja wiedziałem, jak się ta historia potoczy. Tam, tam mnie nic nie zaskoczyło. Nawet to zakończenie specjalnie tak. mnie nie zakończyło, bo on, znaczy, tak, te, te mafie mają takie zakończenie. Tak, one mają zawsze znaczy, takie o, tak, zakończenie. Tak, one mają takie zakończenie i, i właśnie, to znaczy tak, fabuła jest bardzo przewidywalna, aczkolwiek w ogóle mi to nie przeszkadzało w tej grze. Uważam, że, że, że, że, że, że, że, że ta historia jest napisana na tyle dobrze scenariuszowo, jeżeli chodzi o dialogi, jeżeli chodzi o kolejne misje, że Łatwo się w nią wsiąka. Mi się podobało to, że bohater, bohaterowie tej gry, postaci w tej grze są, są takie na tyle sympatyczne, że da się je polubić, Chociaż troszeczkę brakowało mi momentami tej szarej strefy w tym wszystkim. Pokazania tego, mm -hmm. że to jednak są bandyci, prawda? I wiesz, jeździsz tak. zbierać haracz i jest kolorowo, pięknie, zajadacie się pomarańczami, macie automobile, konie i piękne koszule i w ogóle jest spoko. Co, co jest trochę naiwnym przedstawieniem tej sytuacji, bo jednak zaczynasz od wyjścia z kopalni, w której byłeś tak naprawdę niewolnikiem, a do której sprzedał cię twój własny ojciec, kiedy byłeś jeszcze dzieckiem. I teraz tak. wychodzisz na świat jako już dorosły facet, który spędził w tej kopalni cały Całe swoje życie, tak naprawdę do tej pory. I wiesz, i trafiasz do tego Dona i do jego mafijnej rodziny, gdzie zaczynasz najpierw przerzucać, wiesz, e, wine Gnojstka. w stajni, tak? A potem, potem zaczynasz się piąć klasycznie po prostu po szczeblach tej mafijnej kariery, żeby mhm. właśnie zyskać zaufanie jej najważniejszych członków i tak dalej, i tak dalej, co też jest trochę naiwne, no bo musisz przyznać, że wiesz, akcja gry dzieje się na przestrzeni kilku lat, a ty jako młokos, który, który dopiero został przyjęty do, do organizacji, szybko wiesz, zaczynasz obracać się w najwyższych sferach tej organizacji, no ale to jest gra, to jest wszystko taki Ta, skrót no. myślowy, mi to nie przeszkadza. No bo, tam, bo tam jest ten, ten upływ czasu widać na przykład i, i to jest dla mnie interesujące, po tym, jak rosną włosy, Enzo, nie? Że też tak. widać, że on wychodzi z tego jednak zachuchanego chłopaka, który się boi cokolwiek zrobić, no nie? No bo wie, że jest totalnie nie na miejscu, no nie, wiesz, tym, ale zaczyna być zaakceptowany. No wiesz, widzi wiesz, to zestawienie tych dwóch światów, nie? Zosta Izabeli, która jest taką niewinną, dobrą, postacią, no nie? I, znaczy, czy ona jest i... niewinna i dobra, znaczy dobra jest, ale wiesz, to, to nie jest tak, że oni nie wiedzą tak naprawdę, znaczy, nie? Mi się wydaje, że ona nie jest świadoma tego, że wiesz, że, że jest jakiś taki całun tej takiej niepewności, znaczy ona sobie pewnie zdaje sprawę, bo to nie jest tak, że, że totalnie tam, tam ludzie, ale to jest tak jak, jak na przykład żona Luki, nie? Też mhm. ona, ona wie, w co się pisała, wiesz, i, i, i pewnie rozumie, no nie? To niebezpieczeństwo związane z w cudzysłowie z pracą męża, ale no tam są takie momenty, które cię właśnie, które są na takiej bazie kontrastów, nie? że tak powiedziałeś, jesteś no robisz absolutnie złe rzeczy, no nie? Tak, tak delikatnie mówiąc, tak? tak? Zabijasz jakieś, no są rzeczy, które też nie pokazuje się w grze, bo jakby gra się skupia na tych takich elementach kluczowych w tej historii, która się właśnie tak ciągnie przez te kilka lat, ale ale ty budujesz tą karierę jako, jako taki cyngiel, taki, taki tak. podstawowy yy, yy, pionek, no nie? żołnierz jeszcze nominowany w tej mafii. Nie? Więc to jest tak, że yy, ty, ty masz te, te rzeczy, które wiesz, które robi się, ale masz później te momenty, w których... Yy, tutaj mamy te imieniny Izabeli, tutaj to tak pięknie wygląda, tu mamy jakiś wyścig i muszę przyznać, że to, że ta gra jest taka, yy, taka mechanicznie skrojona, żeby, yy, żeby nie wymóc. znaczy że, że to są te ograniczenia tej gry, tak? że te wyścigi że są, są tak, że, te, że te wyścigi nie da się ich tak bardzo przegrać, nie? że ja miałem wrażenie, że gdzieś jakiś wypadek spowoduje, gdzieś tam kogoś dogonie, to, yy, nie dogonię, w jakimś momencie to jest w ogóle kaplica, a ja szczególnie w tym wyścigu takim samochodowym miałem chyba kilka wywrotek i tak dalej i dosłownie o włos wygrałem ten wyścig tak, to nie muszę to za pierwszym chodzi. razem to, to, to mi to nie przeszkadzało Wiesz, ja później y, gdzieś, gdzieś y, usłyszałem, że gra też sejwuje w trakcie tego wyścigu więc jeśli przegrasz, to nie musisz go zaczynać od początku więc to jest jakieś takie ułatwienie takie, taki, taki quality of life improvement dla ludzi, którzy nie oczekują od mafii gry piaskownicy tylko oczekują takiego swoistego filmu interaktywnego z ciekawymi, przynajmniej dla mnie, filmami przedwnikowymi. Wiesz, mm -hmm. ten, ten, ten Don Torisi, no to jest taki. Taki Marlon Brando, no oczywiście nie tak bardzo podobny, ale nawet ten głos ma taki podobny I on to tak mówi w taki sposób jak właśnie Marlon Brando, jak ojciec chrzestny, nie? Don Corleone. I on wie, ok, nie? Ja już wiem w co oni celują, no nie? W jaką idą konwencję. Że to wszystko to jest taka sztampa, ale ta sztampa fajnie dla mnie działa, bo, bo kiedy się dzieją dobre rzeczy, no to wiesz, no to fajnie kibicujesz Enzo, no nie chcesz, żeby jednak on gdzieś tam yy, może odmienił swoje życie. Ale też widzisz że nie tą, tą mroczną stronę tego wszystkiego. I to jest fajnie tak jakby zaakcentowane. Więc jakby jako gra gra, jeśli miałbym się tylko skupiać wiesz na mechanikach, nie? Mhm. No to, to no jest taka przycięta, nie? Że ona ślicznie wygląda. W ogóle ta, ta ja, Sycilia jest, jest no, no, bajkowa. Ja nie wiem do końca, czy tam są e, e, zmienne pory dnia, w sensie takie, że one by się same zmieniały. bo, bo, bo Ale... ale... My jesteśmy tam o różnych porach. nie? Dnia, tak, tam ta... jest przepiękne światło, przepiękne, przepiękna architektura, fantastycznie tak. wygląda natura w tej grze. To jest jedna z ładniejszych gier e, ostatnich lat i ta Sycylia jest tak urocza, tak przepięknie zrobiona, tak szczegółowa, e, pełna mhm. najdrobniejszych detali, że samo przemierzanie tej mapy jest już radością samą w sobie. I sz wielka szkoda, znaczy. Ja się bardzo cieszę, że Mafia jest grą liniową, bo wszystkie poprzednie Mafie też były grami liniowymi. Ja wcale nie chciał, żeby to było kolejne GTA. Ja się cieszę, tak. że, że przeszedłem całość w kilkanaście godzin, bo ja już nie mam czasu na długie gry, a tych gier jest tak dużo, że nie chcę się spędzać z jedną gier 80 i 300 godzin i wiesz, robić jakichś y, malutkich misji zbierania kropek na mapie tylko po to, żeby je tak. robić. I bardzo się cieszę, że Mafia ciągnie mnie za rączkę, chociaż ona robi to trochę nieumiejętnie, dlatego że na przykład sklep y, u Paolo, czy jak on tam się tak. nazywał w którym możemy sobie, wiesz, kupować nowe przedmioty, czy rozbudowywać nasze skile, kupować farby do samochodów i nowe konie i tak dalej, on jest, e, on on jest niby blisko jakby hacjendy, domu Dona, ale bardzo często w kolejnych misjach my w ogóle tamtędy nie przejeżdżamy, przez co nie jesteśmy w stanie tam się zatrzymać, przez co na przykład nie jesteśmy w stanie skorzystać w ogóle z możliwości, które ten sklep oferuje, Ej. prawda? Ale tak, z drugiej tak. strony... Ale z drugiej strony, właśnie różnorodność tych misji raz jakiś imieniny, raz wyścig, raz jakaś misja, kiedy wyciągamy e, swojego sojusznika z więzienia tak itd., itd., powoduje, że każda z tych misji jest jednak inna. I, i, i każda z tych misji jest na tyle ciekawa, że chce się w nie grać. I wszystkie te momenty przeplatane, kiedy koledzy jadą mm. razem z, y, do miasta, do domu uciech, są pijani i słuchają muzyki z gramofonu w samochodzie, tak. wiesz. Tego typu wszystkie no, no. rzeczy są, są fantastyczne. I tak. do tego, co jest bardzo ciekawe i mnie miło zaskoczyło, dialogi są bardzo dobrze napisane w tej grze i są bardzo często dowcipne. I To nie jest humor taki wymuszony, tylko to jest mm -hmm. dobrze wpleciony w to wszystko humor, tak. przez co Dobrze dobrze w postaci. niepotrzebnej ekspozycji, wiesz, tym wszystkim, że, że y, masz, masz wszystko tak jakby, coś, czego brakuje, moim zdaniem na przykład, co, co mnie zmęczyło w pierwszej minucie, przepraszam, że, że takie odniesienie robię, ale Valiant Earth to jest serial, który moim zdaniem jest zrobiony, powiedzmy, powinien być robiony dla fanów, tak? Mhm. A pierwsze, co się dzieje, to jest taka scena niemal jak z pierwszego obcego, na której jest mnóstwo jakiejś takiej niepotrzebnej ekspozycji. tak jakby traktuje, Zawsze się gdzieś dobiera jakichś dwóch w cudzysłowie postaci, które nic nie wiedzą, absolutnie wierzą, obudziły się z, i, i nic nie wiedzą w ogóle o świecie i nagle się okazuje, że musisz im po prostu wszystko wyjaśnić, bo wiadomo, że jest jakiś jeden czy dwóch, no tak w cudzysłowie oczywiście mówię, widzów, którzy mogą mnie nie kojarzyć, Well and Utah nie mogą nie kojarzyć całego tego, co było wcześniej, a też jeszcze trzeba dodać... Twórcy nie kojarzą nawet. Tak, tak. twórcy. Trzeba jeszcze dodać kilka nowych rzeczy. Tutaj nie. Tutaj nie ma na przykład żadnych wyjaśnień na temat tego, wiesz, jak ta, jak, jak ta mafia na Sycylii powstała. Tu po prostu te zależności wynikają z tego, że po prostu oglądasz ten film, nagle się okazuje, że, że że jest drugi don i to są jakieś takie zwaśnione te domy, ale nad nim jest jakiś tam baron, który jest jakby tym oficjalnym właścicielem, który, który dzierżawi na przykład te pola, na których don Torisi ma ten swój legalny biznes tych winnic mm -hmm. i że to jest dla niego takie ważne, więc jakby pozbycie się tego, oddanie tego temu drugiemu, to jednak nie wchodzi w grę I w ogóle jest mnóstwo takich, takich rzeczy, które budują tą historię, plus te gazety, te znajdźki, te no no, przepiękne samochody, wiesz, to wszystko mi się bardzo układa. I w tej historii dla mnie, mimo, że wiedziałem, co się, co się wydarzy, to były takie momenty, które nieracjonalnie wierzyłem, to, szczególnie ta, ta, y, ta scena y, z, właśnie z przyjacielem, no nie chcę mówić w tym momencie, ale na pewno się domyślisz z Cezarem czy Cezerę. Mm -hmm. I że ja mm -hmm. mówię, kurczę, no gdzieś tam się spodziewałem, bo to jest taki też sztampa, tak. ale kurczę, no mnie zaskoczyła nie? Ja, jest, ja Ci powiem tak, że jakby moim zdaniem w tej grze, z jednej strony się cieszę, że ona jest krótka i że ona jest liniowa ale moim zdaniem w tej grze zabrakło paru misji bo pod koniec, uh -huh. kiedy jakby mamy taki punkt kulminacyjny w historii wojn, wojny tych dwóch rodzin to potem mamy jeszcze misję czy dwie kontynuującą historię naszego głównego bohatera prawda? tak żeby nie spoilować no i generalnie rzecz biorąc tam moim zdaniem zabrakło trochę więcej czasu, żeby przedstawić dalszą historię Enzo, naszego głównego bohatera i jego relacji z Donem i z całą tą ekipą mafijną, która tam się znajduje. To było mm -hmm. bardzo powierzchownie potraktowane i jakby m, najważniejszy jest ten motyw zakazanego owocu, prawda? I to jest jedyny motyw, na którym w tym momencie skupia się fabuła i moim zdaniem to jest błąd. E, a to, o czym ty mówisz, e, to już w ogóle sytuacja z Cezary, to już w ogóle dla mnie jest motyw, który moim zdaniem powinien był pójść w innym kierunku, to znaczy ja ja się spodziewałem tego, że scenariusz pójdzie w innym kierunku i że ta mm -hmm. fabuła właśnie zaskoczy nas, a niestety nie zaskakuje finalnie, bo jest przewidywalna, a mm -hmm. gdyby oni poszli inaczej niż w każdej innej mafii do tej pory, to uważam, że to by było tak. super. To by było mm -hmm. super. Tak. No, ale to była ich decyzja fabularna. Oni tak napisali tę historię. Może chcieli zachować jakby, mm -hmm. wiesz, ten rodowód gier z serii Mafia i trzymać się tego sztampowego rozwiązania. Natomiast, natomiast, no mm -hmm. ja uważam, że kilka misji więcej i zupełnie inne poprowadzenie fabuły w finale owocowałoby dużo lepszą historią, niż ostatecznie otrzymaliśmy, ale to nie znaczy, że mi się to nie podobało, bo mi się to bardzo podobało, ja się wciągnąłem, misje były świetne, grafika jest fantastyczna i jedyne, do czego można się rzeczywiście przyczepić, tak jak zauważyłeś na, na, na samym początku, to jest ten gameplay, który faktycznie jest dosyć archaiczny i wiesz, skradanie jest bardzo słabe i kontekstowe, do tego stopnia, że momentami jest tylko jedna ścieżka, którą możemy iść, wiesz, w skradance, prawda, w tych elementach skradankowych, ale niestety, patrząc na Indiana Jonesa, patrząc na Star Outlaws, to w dzisiejszych grach to skradanie jest naprawdę kiepsko zrobione i tutaj wracamy do tematu, którym rozpoczęliśmy w ogóle odcinek, do tego, no, że te wszystkie mechaniki są, są bardzo upraszczane z jednej strony po to, żeby wszyscy mogli w tę grę zagrać, wiesz, no ale cholera po to są poziomy trudności, żeby można było sobie te poziomy ustawić a z drugiej strony po to, żeby właśnie inwestować więcej czasu, pieniędzy i energii w grafikę, grafikę i jeszcze tak. raz grafikę więc, więc faktycznie to, no to skradanie jest takie, takie sobie. przykład gry na Unreal Engine 5, tak? To, to, tak. To jest, no. I ona w ogóle technologicznie, jeżeli chodzi o optymalizację, to niestety bardzo kuleje na PC-tach i ma ogromne wymagania. Mhm. To jest pierwsza gra, a propos tego, co też mówiłeś na początku dzisiejszego odcinka, to jest pierwsza gra, którą, w którą grając na moim nowym komputerze, który ma rok czasu, w której musiałem przejść z ustawień Ultra na High, żeby płynnie grać. Żeby mm -hmm. mieć ten klatkarz, który mi odpowiada, wiesz. E, mm -hmm. i, i, I to jest kwestia silnika niestety Anil 5. Natomiast e, bardzo w tej grze podobało mi się strzelanie. Uważam, że pójście w te stare bronie z przełomu wieków, zero automatycznych karabinów, e, wiesz, strzelby i, poje, i pojedynczo tak. strzelające jakieś, jakieś karabiny. E, zmieniają dynamikę tej gry. Ona dalej jest oczywiście grą akcji, ona jest dynamiczna, mhm. ale jednak troszeczkę gra się w to inaczej niż w inne mafie, bo ta część dzieje się dużo wcześniej niż pozostałe, to jest raz. Mhm. A dwa, że bardzo podobał mi się jak zwykle w mafiach model jazdy, bo nie wiem czy wiesz, że, czy, a czy też czy słuchacze wiedzą, że w tej mafii tak jak w poprzednich można się przełączać między modelem jazdy zręcznościowym a modelem realistycznym. I o. prowadzenie tych starych samochodów w modelu realistycznym jest wspaniałe. Do tego są jeszcze oczywiście konie i przemieszczone mierzanie tej przepięknej sycylii na koniu też sprawia masę radości, więc ostatecznie ja wiem, że gameplay w tej grze jest dosyć mm -hmm. średni, czy też taki wiesz, tak. klasyczny, ale mi to znowuż absolutnie mm -hmm. nie przeszkadza, tak samo jak nie przeszkadza mi to, że ta gra jest tak, za, z, tak. tak bardzo, bardzo liniowa. Ale ona ma fajne to takie DNA tej pierwszej mafii, muszę przyznać, mm -hmm. bo na początku by się zastanawiałem, czy tam będzie jakieś takie połączenie, czy czy, czy jest, bo do tej pory chyba nie było takiej, wiesz, że te mafie, one były kolejne części, ale nie jakoś specjalnie ze sobą nie były łączone, one się działy też w innych okresach, nie, więc yy, za bardzo nie mogły się na przykład, no też wiadomo, jak się kończyły mafie, więc też jakby, więc ja się zastanawiam, czy to będzie jakieś takie połączenie, czy oni robią jakiś taki prequel, ale to DNA mafii jest w tym, nie tylko właśnie w tym, jak ta gra jest zaprojektowana, ale właśnie w tych takich smaczkach, tak jak powiedziałeś, samochody, ja w pewnym momencie byłem taki, zastanawiałem się, czy tam oni tam jakiś takich archaizm mnie zrobili, czy tam jak ktoś tam e, mówi, kiedy, wiesz, robisz grę historyczną, ale na przykład wkładasz rzeczy, które nie powinny się tam znaleźć, nie? bo są zbyt nowe. Ja byłem przekonany, że kurczę, to jest początek XX wieku, a już mają te, te samochody takie całkiem konkretne. No, później sobie doczytałem, że faktycznie one, one istniały, nie, no, wiesz, nie, nie zrobiliby tak. takiego fopa, ale to jest niesamowite, bo jest dużo rzeczy, których nie odblokowujesz znaczy, nie, nie wiem, czy to jest za, za pierwszym podejściem ja w ogóle tak nie grałem, ale ja w ogóle, oprócz chyba jednego czy dwóch samochodów, to ja w ogóle ich nie kupiłem, a tych samochodów jest tam mnóstwo do kupienia. Później można też zmieniać kolory, karoserii i tak dalej, ale przede wszystkim tak jest. to jest to piękno tych klasycznych samochodów. Tych samochodów z silnikiem od Pan na korbę, które wyglądają jak takie karety na, na, na, na kołach i, i, i ten... Ta, ten, ten poziom detalu, to, że można później sobie obejrzeć tym menu, no to zawsze było w mafiach, nie? I ten, i ten taki... I, i zawsze się zastanawiałem się, czy tam jakiś miłośnik Clive'a Kasslera nie, nie, nie siedzi w tych mafiach, bo on też kochał te stare samochody i, i wiesz, jak e, czytasz przygody Dark kapitan no to tam non-stop są jakieś odniesienia do, te, do tej kolekcji, że tam ma jakiś taki samochód, taki samochód i wiesz, jak sobie teraz myślisz, no nie no to, to jak te książki były pisane, to te samochody były stare, ale już nie tak stare, a teraz to jest 120 lat później i te hmm. samochody robią niesamowite wrażenie, że, że, że to jest taki absolutny klasyk i, i, i, i a zaskoczyłeś tym, że można medal e, jazdy zmienić, a ja w ogóle nie zwróciłem na to uwagi, no bo ja tak potrzebę tej gry, że ja tylko po prostu, nawet do pewnego momentu nie wiedziałem, że, że jest suwak, akurat na PlayStation 5, zmiany, czy chcesz grać w trybie jakości, czy w trybie wydajności. Ja po prostu grałem w trybie jakości i wiesz, jak Ci się wzrok przyzwyczai do tych 30 klatek, a jak sobie nie, wyłączysz... Nie, nie rób y... mi tego, nie rób mi tego. <laughs> ale nie, nie, chodzi o to, że ja wyłączyłem klatkarz i ja miałem wrażenie, że czasami... A, ale Ty grałeś gra... na pececie ostatecznie, czy na konsoli. Nie, nie grałem na konsoli, ale chodzi o to, że tam wyłączasz po prostu tego wisynka i jak nie ma tej synchronizacji pionowej, to ten klatkarz czasami dobija wyżej i masz takie wrażenie, że jest, że jest płynniej. Ja nie korzystam z tych, tych VVR-ów, czy jak to się ładnie nazywa na tych nowoczesnych telewizorach, więc ja nie wiem, co tam jeszcze można osiągnąć. Ale, ale wiesz, ale jak masz zdaniem, nowoczesny telewizor, to Adaptive Sync tak. czy też VRR to się przydaje jednak, nie? Tak, tak, no tak, nie, to zdecydowanie. Ja widziałem różnicę, on robi na przykład, nie wiem, w God of War, no to tam przez te, to masz tam jakieś wrażenie, że masz 120 klatek, nie? W tym, ty, ty, ty, tym rak na roku, nie? To, ale to już jest inna historia. Nie no, ja powiem tak, dla mnie, ja przyjmuję wszystkie te argumenty, które, które, które na przykład w rozgrywce, o których mówiłeś, nie? więc jakby rozumiem twoje zarzuty też tutaj rozmawialiśmy ale kurczę, no mnie nie kupuje. Ja bym chciał więcej takich gier. Więcej takich gier, które mają trochę też DNA z Uncharted, czyli takiej wielkiej przygody. Szczególnie tam końcówka, ale kiedy... Ale bo, bo do jakich i... argumentów teraz nawiązujesz? Dlatego, że wiesz, ja jakby też jestem jakby zwolennikiem tej nowej mafii. i. Aha, nie, tego sorry, bo gameplay. ja miałem takie wrażenie, że ostatecznie, że... że, że, że yy, znaczy nie, bo też nie chcę tutaj się zakałopuśkać, że... Yy, ja... ja yy, że tobie się po prostu tak ta fabuła... Jak mnie nie, nie, nie podobała w tym sensie, że, że dla ciebie pewne elementy fabularne, pewne w tej historii, w tej postacie, że ale to może źle zrozumiałem, znaczy, ta fabuła... że są niedopracowane, bo tak jak mówisz, brakuje tych dodatkowych takich tak, i, historii, i to które by pogłębiałyby by, by, by te postacie. I że, tak, że ta relacje postaci... tych postaci, głębiej tej tak, historii, tak, tak ja to podtrzymuję, bo wiesz, tak jak powiedziałem dzisiaj, że... Ta historia jest tak umiejętnie napisana, że ona pędzi do przodu, od... znaczy pędzi to jest zresztą, ona ma swoje tempo, raz jest wolniej, raz jest szybciej, natomiast ona idzie do przodu takim tempem, który mnie wciąga mm -hmm. i z którym ja chcę podążać. Ja jestem ciekaw, co będzie dalej, chociaż tak jak sam zauważyłeś, fabuła jest na tyle przewidywalna, że łatwo właśnie domyślić się, co się wydarzy w następnej kolejności. Mm -hmm. I ogólnie jako fabuła dla gry akcji, która ma napędzać kolejne misje do przodu, jest okej. Okay. Ale, jako, jak, ale ja bym chciał po prostu trochę lepiej przemyślanej historii z, z bardziej może zaskakującym zakończeniem, z innym zakończeniem. Tak. Natomiast jeżeli chodzi o gameplay, o, o, o, o budowę misji, o liniowość świata, to wszystko mi się bardzo podoba w tym. Mm -hmm. No to ja, ja generalnie Mafię The Old Country czy y, dawne strony y, polecam. Y, drogi Grzegorze, a w co, w co jeszcze ostatnio? grałeś, tam spełniałeś jakąś taką grę małą Echoes of the End ja w Tak. w ogóle nie kojarzę tego tytułu to jest coś spoza mojego radaru to jest, to jest wiesz co, bo w dzisiejszych czasach mamy taką nadprodukcję popkultury że jeżeli nie masz dużego budżetu marketingowego ani nie, mm -hmm. nie jesteś głośnym studiem czy też nie masz głośnej marki ciężko jest się przebić, zauważ jak wiele gier wychodzi w ciągu miesiąca i jak wiele z nich po prostu przepada bez echa e a propos. No i Echoes of the End to jest produkcja islandzkiego studia, które debiutuje tym tytułem i to jest trochę, ja się śmieję, że to jest taka gra pod tytułem Mamy God of War na Islandii, nawiązując Aha, do tego, no, no. wiesz, Mamy w domu, prawda? E, mhm. I faktycznie ja nie mam problemu z grami AA, nie mam problemu z grami, które mają mniejszy budżet. Bardzo lubię chociażby Banishers Ghosts of New Eden, chociaż tutaj akurat mam wrażenie, że budżet był znacznie większy niż w przypadku mm -hmm. Echoes of the End. Echoes of the End jest debiutanckim tytułem tego islandzkiego studia i to jest taka gra bardzo liniowa, co powinno mnie cieszyć która chce naśladować God of War, jeżeli chodzi o, o walkę i o eksplorację. I ta walka jest całkiem rozbudowana, ma bardzo dużo, duże drzewko umiejętności, które możemy rozwijać na swój sposób. A całość jest bardzo narracyjna i nastawiona na opowiadanie historii. Mamy tutaj bardzo liniową eksplorację, plus bardzo, bardzo dużo zagadek środowiskowych, mhm. które jakby mają, wiesz, mają kazać nam, głowić się nad kolejnymi sposobami rozwiązania zagadki, żeby przejść dalej. Całość dzieje się w jakimś takim fikcyjnym świecie, które jest troszeczkę oparte o islandzkie, różne folkowe opowieści, więc na przykład będziemy mieli jakieś tam trolle, nietrole i tak dalej. Jeżeli chodzi o krajobraz, to jest on bardzo mocno wzorowany na krajobrazie islandzkim do tego stopnia, że masz nawet lokacje żywcem przejęte z prawdziwej wyspy, i wizualnie wygląda to całkiem imponująco, zwłaszcza na tak mały projekt. Te widoki są ładne, natomiast niestety są one bardzo szybko nużące, bo podobne do siebie, a my biegnąc przez taki korytarz naszą bohaterką i sojusznikami, którzy będą jej pomagać, po prostu idziemy z miejsca w miejsce, żeby walczyć z grupą przeciwników, albo rozwiązać kolejną zagadkę środowiskową przy użyciu naszych specjalnych mocy, w których no możemy. No właśnie tam... tak wiesz, co pomyślałem, że to, to by była taka gra, co by było, gdyby Hellblade, Sonoma Sacrifice i Star Wars 4 List miały dziecko. I, I grasz takim właśnie star killerem, który ma te moce, jak. Bo teraz sobie odpaliłem, właśnie, żeby zobaczyć dokładnie, jak to wygląda, że, że jest ciekawa walka, nie? Właśnie tak yy, są rolki, jest okej, okay, nie? Ale ona ma jakieś te moce, które, którymi może tak. właśnie tam to, jakieś kinerzy coś ma... rzucać. Tak jest. Ona ma specjalne moce, kto, którymi może nie tylko, wiesz, pokonywać przeciwników, właśnie rzucić jednym przeciwnikiem o drugiego albo rzucić kamieniem jakiegoś przeciwnika, czyli w sumie tak jak rycerze Jedi w Star Wars, ale ona też używa tych mocy, żeby rozwiązywać te zagadki środowiskowe, żeby na przykład przesunąć czas, tak, żeby tam jakaś... jakaś ruina podniosła się z powrotem, żebyśmy mogli wejść po schodach i tak dalej, i tak dalej. Do tego mamy sojusznika, który też ma swoje moce, na przykład jest w stanie zatrzymać przeciwnika w ruchu, albo zatrzymać fragment ruiny, kiedy coś tam przy nich majstrujemy. I że ta, ta walka jest ciekawa. Ona, ona się wydaje ciekawa, ona ma bardzo dużo różnych zdolności, które możemy zainwestować. Tak. Musimy się nauczyć ciosów, bo potem jakby musimy się tych ciosów nauczyć, tak jak w God of War. Nawet po tym, jak je odblokujemy, Natomiast powiem ci, że ostatecznie ta walka nie jest szczególnie To jest taka bardzo rkodowa, no bo jak widzę, że ona gdzieś ucieka, robi rolkę, tu gdzieś odskakuje, jest dużo przeciwników, więc ona musi siekać tym, tym mieczem i raz na jakiś czas po prostu wykorzystuje tą moc, ale przeważnie to się ogranicza właśnie do takiego, no, do siekania tym, nie? I, do i siekania, to, to zależy... się może znudzić, no. Zależy jak grasz, czy po prostu walisz na oślep mieczem, czy, po, czy kojarzysz mniej więcej, jakie masz zdolności i je wykorzystujesz w odpowiedni sposób, używasz tych swoich mocy specjalnych, y, używasz swojego sojusznika, który ci pomaga w trakcie walki, ale ja mam bardzo duży problem z tą grą, ja próbowałem do niej podchodzić parę razy, za każdym razem się odbijałem, wracałem, grałem dalej, znowu się odbijałem, doszedłem do połowy gry i się poddałem. Y, dlatego, że ja tutaj nie mam żadnych emocji w tej grze, absolutnie żadnych. Widoki są ładne, ja byłem na Islandii trzy razy, jestem w stanie docenić to jak wyglądają widoki, zwłaszcza, że to jest islandzkie studio i oni wiedzą co robią, ale ta gra, mimo tego, że przed chwilą liniową mafię chwaliłem, ta gra jest po prostu dla mnie zbyt korytarzowa, idziesz cały czas do przodu, jakieś ukryte miejsca są bardzo rzadko, one nie są tak dobrze przemyślane jak w Banishers, Ghosts of New Eden czy nawet w Dragon Age The Veilguard. Vale i, i jakoś tak nie ma tutaj polotu, co chwilę masz kolejne miejsce, w którym musisz pobawić się zagadką środowiskową, żeby przejść dalej a potem masz grupkę przeciwników, z którymi walczysz potem znowu masz zagadkę środowiskową, kolejną zagadkę środowiskową, przeciwników przeciwników, trzy zagadki środowiskowe, znowu przeciwników i tak naprawdę jedyne co, co, co jakby się zmienia to to, że sposobów na rozwiązywanie tych zagadek jest coraz więcej, ale, ale nie ma w tym żadnych emocji nie ma w tym Niczego, co by cię wciągnęło, ani w tych zagadkach, ani w tej walce nie ma emocji. I chciałbym w to grać dla fabuły, mhm. chciałbym poznać historię tego świata, ale prawdę powiedziawszy, scenariusz jest kiepsko napisany, dialogi są kiepsko napisane, zagrane jest to przeciętnie, a do tego wszystkiego jest to maslo, masło maślane, jakieś takie fantazy bazujące na skandynawskim czy też islandzkim lore, wiesz które absolutnie mnie nie wciąga. Nie ma tam niczego, co ja bym chciał poznać w tej grze. Nie ma tam, nie ma, nie ma tam żadnego motoru napędowego w fabule, żem ja brnął dalej do przodu w tej grze. I powiem Ci, że siedziałem w, tę grę, siedziałem w tej grze, grałem w nią i cały czas się zastanawiałem, dlaczego ja marnuję czas z Echoes of the End, kiedy tyle innych, lepszych gier na mnie czeka. Na przykład ja nigdy nie grałem mm -hmm. w drugą senuę. A jestem przekonany, że ona jest znacznie lepszą grą niż Echoes of the End, prawda? Wiesz, grałem w God of War tego, tego nordyckiego, grę w drugiego God of War nordyckiego, grę w Banishers Ghosts of New Eden, grę w Dragon Age The Veilguard, które mi się podobało. To tak a propos dyskusji o avałt. Mhm. I wiesz, i teraz Echoes of the End nie daje mi niczego, niczego więcej, niczego lepiej, totalnie nie daje mi żadnych emocji. ja po prostu nie jestem w stanie tej gry polecić. Nie mówiąc już o tym, że w tej grze są błędy, że są jakieś mhm. bugi. Oni teraz wrzucili aktualizację tydzień temu, która polepsza walkę, więc ja do tej gry wróciłem z tą aktualizacją. No, minimalnie tę walkę ulepsza, ale to tylko pokazuje, jak słaba ona była na start, wiesz? Albo mhm. na przykład fakt, że przeciwnik potrafi, że w ogóle na tej mapie ty bardzo często spadasz w przepaść, bo źle jest zrobiona eksploracja, skakanie, źle jest zrobiona walka, że jesteś w stanie spaść w przepaść w jakichś takich dziwnych miejscach, przeciwników też jesteś w stanie zrzucić, ale na przykład jeżeli przeciwnik spadnie z półki, na którą tobie się udało dostać, robiąc zagadkę środowiskową i teraz ten przeciwnik spada na dół, ty nie jesteś w stanie w, sposób, w, żadnym, w żaden sposób nie jesteś w stanie dokończyć z nim walki, twój sojusznik z nim walczy na dole, ale on nie dobije tego przeciwnika, tylko zjedzie mu pasek życia do samego dołu i gra będzie czekała, żebyś ty ten ostatni cios zadał w związku z czym ty już jesteś na górze wspiąłeś się do tej zagadki środowiskowej ale ten przeciwnik przypadkiem spadł na dół i teraz ty musisz skoczyć za nim żeby go dobić, żebyś mógł kliknąć wreszcie tego cholernego X żeby fabuła poszła dalej do przodu Wiesz, dużo tego typu błędów ja rozumiem, że ta gra to jest gra debiutancka okay że to nie jest gra z dużym budżetem. Ja to wszystko biorę pod uwagę. Bardzo często niestety, czy też stety, tak gry wyglądają, bo gdybyśmy mieli tylko same gry od wielkich korporacji, to nie byłoby zbyt dobrze. Więc ja kibicuję takim projektom i bardzo często sprawdzam takie projekty, ale niestety z Echoes of the End nie miałem w ogóle żadnych emocji i po prostu nudziłem się z tą grą. No to ciekawe, kurczę, bo byłem prawie przekonany na początku, że to może być taka perełka, bo, jak ja bo sobie tylko odpaliłem fragment rozgrywki. Ja mówię, mm -hmm. Jak zacząłeś mówić, że to jest małe studio i tak dalej, ja mówię, coś tutaj wygląda ciekawego, ale już to jest tak trudno jest właśnie dowieść, bo wiesz, bo oni tutaj nawet nie mają swojego jakiegoś oryginalnego pomysłu, no bo to gdzieś tam wszystko mogli gdzieś zapożyczyć, ale jak, jak ważne jest, żeby jednak w tym wszystkim był jakiś taki sens, żeby ja na przykład mam taki problem z, z grami RPG, gdzie znaczy, wchodzę w grę, i umyka mi ten, ten mój, ten główny wątek. Dlaczego ja w ogóle jestem w tym świecie? Dlaczego na przykład ja brnę do przodu? Jaką mam tą główną misję? Nie? Gdzie, gdzie, jest, gdzie jest ten moment, nie wiem, czy ja mam uratować świat, ale czy mam ten uratować świat, bo mam coś zrobić takiego? I zaczynam po prostu iść od questu do questu i jakby zapominam, co ja właściwie w tym świecie robię. I, i się wtedy też odbijam od, od gier. Jeśli nie mają na przykład jakiegoś takiego ciekawego elementu no nie wiem, RPG to musi być ta eksploracja, czy jakieś takie ewentualnie bardzo interesujące fabularne wątki, które poboczne, które mm -hmm. mogą mnie odciągnąć od głównej fabuły. Na przykład e, Skyrim jest takim przykładem takiej gry, która ma główny wątek fabularny, który zupełnie mi gdzieś umknął i możesz spędzić setki godzin w Skyrimie, a nigdy tej gry nie skończyć, bo cały czas coś odkrywasz, coś, co cię wciąga, i nie możesz tak. się oderwać. i Wchodzisz na jakąś, zaczynasz całkiem przypadkiem jakąś taką linie questów, które będziesz robił przez następnych kilka godzin. Odkryjesz jakieś niesamowite miejsca. Po prostu będziesz sobie szedł i nagle patrzysz i odkryjesz nie wiem, y, miasto krasnoludów czy jakąś inną wioskę i tam zaczyna się zupełnie nowa przygoda, nowe rzeczy. Ja, ja, y, ja oczywiście nie odnoszę, no nie, nie przenoszę oczekiwań co do gry RPG, do tego tytułu, ale, ale kurczę, no, przez, przez moment Myślałem, że tam jednak coś będzie takiego, że, że, że ten, bo ona wygląda interesująco na pierwszy rzut oka, ale tak jak teraz powiedziałeś, no to jednak poczekam, może aż, aż, aż się pojawi <gryw> za darmo w Game Passie czy gdzieś i wtedy, wtedy, wtedy sprawdzę. Mhm. No ja po prostu naprawdę nie jestem w stanie jej polecić. Nie mhm. jestem w stanie jej polecić i wiesz co, powiem Ci, że miałem taką rozkminę, którą zresztą mam wielokrotnie, recenzując gry, grając w gry, które potem omawiam na podcaście, że ja, mhm. ja, ja, mam, ja mam taką przywarę, taką, taką cechę, która, której sam w sobie nie lubię, że ja jestem jak to dziecko w sklepie z cukierkami, wiesz? Jak, jak oni mi wysyłają te wszystkie maile i mamy taką grę do recenzji i taką, a czy chciałbyś sprawdzić to, a czy chciałbyś sprawdzić tamto? czy opowiecie na podcaście o tym i o tamtym, tym ja mówię, tak, tak, tak, tak, wiesz. No, o, to miły, fajnie tak. wygląda. Znaczy, to nie jest kwestia tego, że ja chcę być miły, tylko to jest kwestia tego, że o, to fajnie wygląda, tak. to bym sprawdził, w to bym zagrał, a potem się okazuje, że połowa tych gier jest przynajmniej średnia albo kiepska, ja się no. z nimi męczę, i wiesz, myślę sobie, przecież mogłem w tym czasie grać w coś znacznie lepszego. Wiesz, w tym roku nawet nie zainstalowałem jeszcze tego Expedition 33, wszyscy, które wszyscy chwalą. Chociażby, tak. wiesz, rozgrzebałem Atom Fall, które też było chwalone. Doszedłem do jakiegoś momentu i porzuciłem, bo musiałem grać w jakieś średniaki do recenzji. Musiałem. Nie musiałem, tak. sam chciałem. I potem, wiesz, i potem żałuję. I nawet już abstrahując od tego, że to są gry do recenzji, to powiem Ci, że po prostu przy ilości gier, które wychodzą miesiąc w miesiąc w tej chwili każdego roku, ja nie wiem w ogóle jak można mówić, że nie ma w co grać, to jest dla mnie absurdalne, ale, ale właśnie przy ilości gier, które wychodzą miesiąc w miesiąc co roku, po prostu ja muszę się nauczyć być bardziej wybiórczy w doborze treści, że wiesz, ja zaryzykowałem z Banishless Ghosts of New Eden, chociaż DotNot jakby robiło mm -hmm. zawsze tego typu produkcje i to były dobre produkcje, ale nie miałem pewności, czy to Banishers będzie dobrą grą, okazało się, że było fantastyczną grą i bawiłem o. się z nią przecudownie, wiesz, uwielbiam Banishers Ghosts of New Eden i w tym momencie myślę sobie, hmm, czy Echoes of the End może być kolejnym Banishers, czy ono ma szansę mnie zaskoczyć i nagle się okazuje, że ja się po prostu totalnie z nią nudzę. I myślę sobie, mógłbym w tym czasie czytać książkę. Mógłbym obejrzeć film. Mógłbym pójść na spacer. A gram w tę grę, bo wzięłem ją do recenzji i muszę się w nią zagłębić, wiesz. No. Czy ty no, uważasz, ja, cię roz... czy... ja cię rozumiem, bo wiesz co, ja miałem także że akaty, niestety dla siebie nie mam taki, takich, takich, takiej możliwości wyboru. Ale czasami jest tak, że faktycznie gdzieś jestem na jakimś newsletterze i, i tak to mówię, faktycznie to wygląda ciekawie. I ja wiem, o czym ty mówisz, bo jest tak, że no I jest i nawet je, jeszcze gra, o której wspomnimy. Ja tak miałem na początku, że, na, że, że grałem i mówię, kurczę, co ja robię? Ale potrzebny był taki moment, w którym się wkręciłem po prostu w pewne rzeczy, które sprawiły, że, y, że odkryłem jakby to, co w tej grze jest istotne, nie? Że, y, że pokonałem pewne problemy, które miałem, które toczyły bardziej mnie, no nie? Tego, jak gram i odkryłem coś. Ale, ale wiem, o czym mówisz, bo dlatego ja na przykład... Y, nie, już nie, nie, nie sięgam tak, wiesz, jak to się mówi, że nie korzystam z tej okazji, bo wiem, jak łatwo czasami się po prostu zasypać mhm. przeciętnymi grami, a później masz taką tak. takie taki poczucie takiego obowiązku, że obiecałeś, więc, tak. a że jesteś sumienny, to, to chcesz to zrobić, nie, nie chcesz po prostu tego tak. tak potraktować, że udajesz, że, że zagrałeś jakąś grę, tam pomnisz, może nawet coś miłego powiesz, żeby było miło, fajnie, żeby utrzymać relację, tylko, tylko chcesz rzetelnie, nie, wiesz, do tego podejść i, i po prostu się, się przysypujesz, a też jesteś, wiesz, no i jesteś tylko człowiekiem, nie, no musisz spać, musisz pracować, musisz jeść i tego, tego czasu nie, nie ma z gumy i, i, i ja, ja, to, ja to rozumiem, wiem o co ci dokładnie chodzi, może nie, nie do końca tak jakby tak, tak, tak sam mam wszystkie takie podobne jakby przygody czy przypadki, ale wiem dokładnie o czym, o czym, mm -hmm. o czym mówisz, więc to jest wiesz, że też Też jakby w, w natłoku popkultury, która nas, nas otacza, przy tej ogromnej nadprodukcji popkultury, którą mamy, książki, komiksy, gry, seriale, filmy, wiesz, gry planszowe, a jeszcze muzyka, a jeszcze koncerty, czas mhm. nie jest z gumy, na to wszystko też trzeba zapracować. E, trzeba coś zjeść i zadbać o zdrowie i robić inne rzeczy i teraz, wiesz, ostatecznie nie ma aż tak dużo czasu na granie, chociaż my akurat gramy dużo, prawda, ale, ale, ale wiesz, nie jesteś w stanie zagrać we wszystko i ja coraz częściej zaczynam dochodzić do wniosku, że ja chyba jednak naprawdę muszę się skoncentrować na tych najlepszych, najciekawszych rzeczach, mm -hmm. bo one po prostu dostarczają największą dawkę wiesz, emocji, e, najlepsze doświadczenia i oczywiście, że, że wiesz, że zagram w jakieś e, mniejsze produkcje typu, na przykład jest taka gierka Ballistic NG, e, która jest indy, indyczą odpowiedzią na Wipeout, ona jest dostępna na PC-cie. jest Wipeoutem, nawet stylizowana jest graficznie na PSX, chociaż oczywiście można sobie tę grafikę tam dostosować, żeby była ładniejsza, hmm. ma VR i jest taką gierką, która absolutnie nie jest z mainstreamu, e, nie bardzo... Na pewno ktokolwiek o niej słyszał, jeżeli interesuje się głównymi wiesz, serwisami i tylko śledzi naj, najważniejsze, najgłośniejsze marketingowo gry, które pojawiają się w ciągu roku, ale to jest gra, która na przykład jest fantastyczną grą, przy której ja spędziłem dużo czasu, i z którą się bardzo dobrze bawiłem. I teraz wiesz, ja nie żałuję takich produkcji, bo tego typu produkcji, które odkrywam każdego roku jest masa. Jest masa małych gierek, które pochłaniają mnie mm -hmm. bez reszty i do których ja uwielbiam później wracać, ale jednocześnie... Jest też masa gierek, które są naprawdę przeciętne, słabe i niewarte uwagi które zabierają mi czas, który mógłbym poświęcić na mhm. dużo lepsze gry. Jakby tak. wiesz, próbuję sam siebie zmusić do tego, żeby nie być jak to dziecko w sklepie z cukierkami. Zresztą nie oszukujmy się, zanim e, dostawałem gry do recenzji, kupowałem hurtowo gry na promocjach, w Hamblach, to tak. tu, to tam Aha. i też kupowałem słabe gierki, na które traciłem czas zamiast grać w coś lepszego. Także to nie jest kwestia tego, że ja te gry dostaję. To jest po prostu kwestia tego, że no ja te tak jak Tak, chodzi o to, że to, jest, że to jest taka, że jest łatwiej, nie? Wiesz że, że. że A to że oczywiście, prostu, że jest łatwiej. Że jakbyś, te, jakbyś, bo, bo teraz jest też ten komfort, że no w sumie kiedyś, teraz jesteś powiedzmy zarabiasz, teraz ten, więc jakby stać więc to też, to nie jest tak, że po prostu inaczej byś, byś nie, nie, nie, nie sięgał po te cukierki. No to jest to, tylko to jest bardziej podejście do tego, że po prostu trzeba... Trzeba po prostu robić jakiś jakiś przesiew, nie? że trzeba po prostu, yy, z, nie wiem, może, może decydować się na nie, żeby, żeby skrócić. Ja na przykład, y, u mnie to wygląda tak, że ja staram się przeplatać y, granie z książkami, z komiksami, mm -hmm. z filmami i po prostu robić to w fazach. I, i teraz mam akad, znowu jestem na w fazie nagranie i, i gram w taką powiedzmy dłuższą grę, więc jest, jest jakby... Mm, czytam tylko, jak jestem w pociągu, mm -hmm. ale jak wiem, że jak skończę, to będę chciał się z, z, zdetoksować, nie, jak to ładnie powiedzieć, i wtedy sięgnę po, po, po, po coś, co, co będę mógł skonsumować szybko. I na przykład komiksy są świetnym, yy, świetnym takim, yy, takim rodzajem roz, rozrywki, że jesteś w stanie taką historię przerobić, powiedzmy, w 2-3 godziny, nie, zależy od, od grubości paperbacka, nie, bo tak najbardziej lubię. I, I masz jakby spełnienie takie, że zamknąłeś pewną, jakby przerobiłeś pewną historię, nie? Wiesz, że... Bo tak. z serialami to jednak, wiesz, to jest tasiemiec, nawet jeśli to jest miniserial, nie? To nadal ma sześć, osiem odcinków. E, z filmem, no film też może być dobrym, taką odskoczeniem. Wiesz, że jakby jak, jak e, czujesz, że po prostu te gry, e, że jakby kończysz jakąś grę, że dobrze się zresetować, nawet jeśli jest jakaś fajna, nowa, inna gra, która zaraz po tym wychodzi i sięgnąć po coś, co co cię jest tak, e, taką będzie, nie, że trudką, ale, ale cię tak fajnie zresetuje, nie? I, i, I to może sprawić, że po czasie znowu będziesz miał taką, e, taką satysfakcję, z, wiesz, z odkrywania tych takich tytułów, które niespecjalnie są właśnie takimi najlepszymi, bo ja, ja znowu też y, kompulsywnie dodaję, w, czy na Epiku, czy na czy na, na tamtym gaming prime te gry za darmo, nie? Bo czasami się tak. pojawiają perełki i i przez tych ileś tam lat ten naprawdę Epic powrzucał takie sztosy tam, że po prostu po jakimś czasie zaczynam przeglądać tą listę i mówię, kurczę, to, jest... to mi umknęło. Nigdy nie miałem do tego, wiesz, czasu, żeby to zagrać. Teraz to spróbuję. I taką grom ze średniej półki, ale która mnie absolutnie wciągnęła, to była na przykład Redemption Reapers. Nie? Taka gra taktyczna, Yy, chyba przez jakieś japońskie studio, już nie pamiętam robione, więc miała taki klimat w tych filmach przerwnikowych yy, spojrzenia na zachód, no, wiesz, takie Dark Fantasy, ale przez ale nie takie typowe, jak, jak Final Fantasy, tylko bardziej, no, takie średniowieczne, nie wiem jak to powiedzieć, takie Bloodborne'owe. I to mi się mm -hmm. bardzo spodobało, a sama gra była na tyle interesująca mechanicznie, że ja po prostu się wciągnąłem i, i, i no, strasznie mi się podobała, więc. Więc ja, ja nie jestem w stanie tak jakby dać tutaj takiej, takiej, takiej stuprocentowej rady, ale no tak, tak jak wiesz, no, to co lubisz, no nie, to po prostu sobie tak podzielisz, a że masz dużo pasji, to, to, to spokojnie jakby jesteś w stanie sobie to tak poukładać. Nie? Więc, więc to spokojnie ten... E, wiem o co pogodzę. ci chodzi, wiem o co ci chodzi, natomiast ja zauważyłem, że jednak najłatwiej jest mi, czy, może nie tyle najłatwiej, co najczęściej po prostu ja jednak sięgam po gry, e... Seriale też, właśnie, to, to też jest tak, jak ty mówisz, no serial to nawet serial będzie miał 6 czy 8 odcinków. Ja zazwyczaj serial sobie odpalam przed snem i zasypiam na kanapie po to, żeby się obudzić o 3, o 3 rano, wiesz, i iść spać do sypialni. Tak. E, więc te seriale to mi idą bardzo powolutku. Ale wiesz, ale... Um... Najczęściej sięgam po gry i może to jest kwestia tego, że zawsze sobie myślę, a wiesz, za dwa tygodnie będzie kolejny odcinek podcastu, warto by było coś zagrać, żeby mieć co opowiedzieć, albo na przykład jest jakiś multi z kolegami, ja bardzo lubię spędzać w ten sposób czas, ja bardzo lubię multi i dla mnie to jest forma spotykania się z moimi przyjaciółmi, którzy są w innych miastach albo w innych krajach, wiesz, I dzięki temu możemy ten raz, dwa razy w tygodniu posiedzieć ze sobą, porozmawiać, spędzić mm -hmm. razem czas, więc... Te gry faktycznie u mnie, jeżeli chodzi o rozrywkę, zajmują najwięcej czasu, ale to, o czym ty mówisz, te segmenty, podział tego, że tu książkę sobie dorzucić, tu przeczytać komiks, no to jest bardzo fajne, tak. Oczywiście, mm -hmm. że to jest, to jest mm -hmm. bardzo fajne i ja propsuję tak. takie podejście, bo ja się staram to robić. Ja mam zawsze jakąś taką listę tytułów, które chciałbym przeczytać, obejrzeć i tak dalej, które wplatam, wplatam między to granie, ale jednak gram najwięcej, wiesz. Może, może tak. warto by było to jednak zmienić, tylko właśnie kurczę, cały czas to To cały czas z skupkami Z właśnie tego wszystkiego, wiesz, tych naszych rozrywki, że ja mam, powiedzmy, ten plan, ale tyle, ile ja mam na przykład tych komiksy do przeczytania ostatnio. Też widziałem, że masz całkiem niezłą nową kolekcję różnych do nadrobienia. Dziesiątki zeszytówek, dziesiątki, wiesz, i to też jest, kurczę... Ale to takie zagraniczne, bardzo jestem semiki. To są wszystko amerykańskie, amerykańskie wszystko. Wiesz, no, czyli a... czyli nie, nie na papierze, który, który zdążył się mocno zestarzyć. Wiesz, to jest najlepsze, że jak otworzy teraz TMZMik, to brązowe strony. No. Ale to, a propos takich <laughs> m, gier, gier niespodzianek. No, no, no właśnie, no, ostatnia, ostatnia gra spodzianka. dzisiaj, nie? Tainted Grail, Fall of Avalon. Tak, czyli jest. jak to chyba mówią twórcy, albo gdzieś tam gdzieś przeczytałem, list miłosny do Obliviona. I to jest bardzo ciekawa gra, bo ona wyszła. Znaczy, ona wyszła w jakimś tam early accessie dwa lata temu, że, tak, dwa lata temu, tak. I to jest gra z tytułu Questline, które jest powiązana z Waken Realms. Więc jakby podwaliny historii, czy fabuły tej grze, one leżą w grze planszowej Tainted Grail. I, i to jest taka gra typu molo. Że ci, że ci mhm. przerwę, bo chciałem się upewnić, a Waken Realms to jest w ogóle cała, ca, całe uniwersum. Polskiej firmy, prawda? I tak. Poza planszówką jest, nie wiem czy jest system RPG, ale na pewno jest cała seria gier komputerowych, w tym gier strategicznych. Teraz... Czy znaczy, awaken Realms to jest, to, jest, to jest firma? To jest firma. To nie jest. Okej, okay, czyli świat. Tainted Grail. Czyli Tainted Grail, to Tainted jest Grail świat. Tak, to jest, to jest tak, bo wyszły dwie gry komputerowe. Jedna to była mm, Tainted Conquest. Grail. Tak, Conquest. Conquest. Na pewno. I to jest bardziej taki rogalikowy rykolikowa karcianka. Tam nie, po prostu... to, jest, to jest turówka, stary. To jest turówka. A, przepraszam, masz rację, tak. maszacje, masz tu są karty i walka turowa. Znaczy ja okay, nie chciałem okay, się okay. z tobą kłócić, no bo wiesz, jesteś nie, jednak nie, nie, człowiekiem nie, nie. ten, ale chodziło mi o to, że wtedy chciałem podejść do tego tematu, jak, jak, jakbyś to widział w to Nie, to jest tak, że chodzimy po tym świecie takim, z tym spędzonym tym dziwem, i, I walczymy z, z potworami tak, tych, tych, tego świata I, i budujemy talię na zasadzie takim jak, nie wiem, buduje się talię w, w Slade the Spire. I ta gra jest naprawdę świetna, ale ona ma tą, tą konsystencję tego rogalika. I kiedy nawet uda nam się zrobić ten jeden cykl, to później zaczynamy od nowa i, i nam się to resetuje i musimy od nowa te talie budować i to też zależy od szczęścia, bo czasami możesz mieć naprawdę świetną talię, i jak już ją stracisz, no to koniec, nie musisz zacząć Ale to jest Konquest. Ale jest w tym samym świecie, no nie tych, tych takich mrocznych, takiego dark fantasy, tych, tych legend arturiańskich, mocno takich. E... Te, te, te, te, takich e... mocno podkręconych, nie wiem, to ładnie. Tak, powiedzieć. tak, tak. To jest taka. To jest taka. Dark to fantasy jest... dywagacja na temat legend arturiańskich. Dokładnie. Nie? To jest całe nieco by było tak, Król nie żyje, ten Kamelot jest, jest cieniem tego Kamelotu, co był wcześniej, nie? Jakieś tam plemiona różne, e, jakieś różne te krainy się podzieliły, m, dochodzi do, e, wiesz, bandyci się podnoszą. Wiesz, to ten, ten świat... Ja nigdy w planszówkę nie zagrałem, bo będąc świadom, jak, jak wyglądają planszówki, a mam kilka planszówek Awakened dreams, to są gry, które są... No, no, je się kupuje właśnie oczami, bo one mają i figurki, i przepiękne karty, i niesamowite plansze. One są w, w takich pudłach, jak, że wyglądają, to były edycje kolekcjonerskie. Nie? Wiesz, otwierasz taką grę i, tak. i te wydania są przepiękne. No, tak, to jest w ogóle więc... bardzo, bardzo popularny system. Oni też na Kickstarterze jakieś bardzo duże pieniądze zbierali przy okazji planszu. Tak. przy okazji tej gry, o której będziemy zaraz mówić. Tak, to, tak. Także I... to, jest, to, jest, to, jest, to, jest, to jest bardzo popularna seria w ogóle. No właśnie. I, i generalnie było tak, że y, oni mają właśnie ten Kilka tych tytułów, między innymi też Nemesis, ale ten Tate and Grail, jakby chyba najłatwiej im było przekuć na, na, na, na grę wideo ale w takim klasycznym, takim RPG-owym stylu. I ja pamiętam, jak pierwszy raz widziałem właśnie The Fall of Alone, to było w tych wersjach wczesnych, to ona nie zrobiła na mnie wrażenia, bo graficznie nie, nie imponowała, nie było tam też nic takiego, co by mnie chwyciło. I no, mówię, no takie, takie, takie RPG, fantasy, no z perspektywy pierwszej osoby. Bo znowu Conquest miał w sobie ten element tej gry karciane i to, to mi się bardzo podobało, e, to też była mniejsza gra, więc ona mnie sobie kupiła, ale e, nie wiem dokładnie, bo, bo to już kilka miesięcy temu, Tainted Grail Devil w końcu zosta, została ukończona i została wydana. E, z wszystkimi poprawkami, z wszystkimi tymi rzeczami, które zmieniono, no, bo jednak gracze dużo rzeczy zasugerowali, dużo zostało zmienione. No i muszę przyznać, że końcowy efekt to jest naprawdę bardzo dobra gra. Z takiego segmentu, że się tak wyrażę, tego AA, no nie, albo A, i to nie jest wada, wiesz, bo chodzi o to, że jesteśmy przytłoczeni. Niedawno przecież wyszedł ten remaster Obliviona, który, który był takim no, niesamowitym hitem, jeśli chodzi o sprzedaż. Ludzie się rzucili ale dla mnie no, ta gra była niedopracowana. jakby Teraz może już poprawili wiele elementów, ale to był powrót do tego świata, że ludzie tęsknili za, za takim rpg yy, z krwi i kości yy, w klasycznym stylu, właśnie tym eldersowym. I tu udało się, moim zdaniem, wrócić do tej formuły. Oczywiście mają yy, też, też tutaj swoje jakby, swoje elementy, które dodano nie w tym, w tym świecie, ale no, przede wszystkim jakbym miał właśnie opisać komuś, tej, czym jest Avalon, to jest właśnie takim, takim obliwionym, mrocznym w, w świecie tych legend e, dziwów i, i, i tych, tych e, e, legend arturiańskich nie tych świecie dziwów, gdzie, gdzie gdzieś spotykamy pojedynczych rycerzy. Nie chcę za bardzo zadać fabulę Okrągłego stołu, bo tam się pojawia na przykład w pierwszej w tych rogach południa, w tej, tej pierwszej większej mapie, na, na tym większym krainie, Galahad, więc, więc jest jakby jest mnóstwo odniesień. tam jest są odniesienia z historia Merlina no tam jest dużo dużo tych rzeczy, więc nie, nie ma wątpliwości nie? Sama, sam początek tej fabuły jest intrygujący, bo zaczyna się też w takim klasycznym y, stylu nie, że jesteś w tym, w tym lochu i my z tego lochu dosyć długo nam to zajmuje przynajmniej jak na mój głos. Ja, ja nie jestem wielkim fanem ale to jest kwestia tego, że wychodzimy z tego lochu i wtedy zaczyna się ta otwarta przestrzeń ale zanim tam dojdziemy, to też jeszcze wchodzimy w ten, w ten inny wymiar. Przykład, I to jest bardzo ciekawe, jak ta gra do tego momentu, w którym zaczyna być tym takim właśnie klasycznym oblivionem, w cudzysłowie, ile ona ma takich schodków, warstw. I jak już yy, przeszedłem, przeszedłem ten, ten, ten prolog i zaczyna się główna gra, to muszę przyznać, że moje pierwsze to jest z tym, z, tym, z tym otwartym światem, to był taki kubeł zimnej wody. Bo e, poziom trudności sprawiał, że. E, znaczy, nie też, że poziom trudności sprawia, tylko że chodzi o to, że w klasycznym RPG-u wiesz, że jak dostajesz, e, giniesz od jednego uderzenia przeciwnika, to wiesz, że tam hmm. po prostu nie idziesz, tam możesz wrócić później. I, I chwilę mi zajęło jakby przestawienie się znowu na takie klasyczne podejście do gry, RPG, że nie ma tego skalowania, którego ja bardzo nie lubię że okay, możesz okay. levelować swoją postać, a zawsze to otoczenie się skaluje, żeby było jakimś tam wyzwaniem, ale nie za dużym dla ciebie, tak? Tylko tutaj jest tak, że możesz wrócić do jakiegoś miejsca już przykoksowanym i, i to zrobić. Więc ja generalnie yy, już mam sporo godzin, więc ja nie wiem, czy, Grzegorzu, czy, czy, czy, tam zagrałeś też trochę w, w tej Grail, nie? Zanim tam, Zagrałem, yy, bo jak się, powiedziałeś mi... Jak powiedziałeś mi, że chcesz o tym pogadać, to stwierdziłem, że to jest dobry moment, żebym zagrał w grę, bo ja grałem już w wersję Early Access dwa lata temu, ale grałem niewiele. Ona miała problemy z wydajnością, wiesz, z optymalizacją, oczywiście no to było Early Access, to takie naprawdę pierwsze Early Access, pierwszy build, który się pojawił, ja w niego wtedy zagrałem I mówię, ok, to jest Oblivion w świecie Tainted Grail, spoko, mhm. chętnie to zobaczę. No i teraz ta gra wyszła, ale nie było kiedy w nią zagrała. No, wyszła w tym roku, prawda? W pełnej wersji. Tak, nie było tak kiedy tak, chyba w, nią w maju, zagrać. ale się nie mylę. Tak. I jak ty powiedziałeś, że ty chcesz o niej pogadać, to mówię, okej, okay, to jest świetny moment, żebym ja sprawdził, jak to wygląda w pełnej wersji. Zagrałem w nią wczoraj i dzisiaj. Pograłem kilka godzin dosłownie, więc nie jestem daleko. I faktycznie, tak jak mówisz, to jest Oblivion w świecie Tainted Grail, który jest dosyć trudny, jeżeli chodzi właśnie o walkę, o przeciwników, o to, że są tereny do których się nie zapuszczamy. Jednocześnie jest takim typowym obliwionem, z, z masą miejscówek, do których możemy zajść, misjami, które możemy robić, nie tylko w wątku głównym, ale też w wątkach pobocznych, z bardzo dużym drzewkiem rozbudowy i też z mechanikami wziętymi ze Skyrim, czyli jak się skradasz, to rośnie ci skradanie, jak biegasz, rośnie tak. ci bieganie i tak dalej, i tak dalej. Więc od razu poczułem się jak w domu w tej grze, tylko powiem ci, mam problem z tym, jak ta gra wygląda, jak ona gra, to znaczy... Mhm. Ona jest bardzo nierówna po Tak, ona jest bardzo nierówna. nierówna. Tak, tak, ona ma miejscami y, momenty, że wygląda jak gra z PlayStation 3. Tak jest. A miejscami ma momenty, że faktycznie, o kurczę, no tutaj już, już są te efekty, jeszcze te suwaki poszły ładnie w tym kierunku i zaczyna wyglądać jak gra z PlayStation 4. Ale ja nie masz wrażenia, wrażenia, że, że to jest. Że gram Aha. Mhm. Sorry, że to nie jest na przykład Kingdom Come Deliverance 2 na przykład, nie? O nie, no nie jest, nie jest. No i dobrze, że wspominasz o tym właśnie, ale e, chciałem powiedzieć, że wiesz, że ja cały czas mam wrażenie, że ja gram w jakiś mod do Obliviona i do tego starego Obliviona, a nie do wersji remastered. Mhm. I teraz właśnie ta, a propos tego, co powiedziałem przy Echoes of the End, ale to nie jest tak, że ja będę krytykował tego, tego, tego, mhm. tego Artura. Ja grając wczoraj i dzisiaj w tego Artura myślałem sobie, czemu ja gram w tę grę, skoro są takie gry jak Avowed, Kingdom tak. Come Deliverance 2, czy właśnie Oblivion Remastered, który jest fantastyczny e, i wiesz, i, mhm. ale gram dalej, bo tak, mimo tego, że te plastikowe ludziki bez mimiki do mnie mówią i nawet ta kamera jest głupio ustawiona podczas dialogów, one są tak za daleko tak. dla mnie te ludziki, to... Jest coś fajnego w tym świecie, który tam jest. Jest mm -hmm. coś interesującego w tej dywagacji na temat właśnie tych legend arturiańskich, na temat tych rycerzy okrągłego stołu, króla Artura i tak dalej. W sumie tak. to chyba chciałbym zobaczyć, co będzie za rogiem, wiesz o co chodzi. Ale potem tam. trafiam do jakiegoś do jakiegoś grobowca, w którym muszę pokonać nekromantę i walczę z tymi zombiakami i znowu mam tak, ta walka jest kiepska. E, mam rozgrzebane Atom Fall, mam rozgrzebane e, Oblivion Remastered, w ogóle nie grałem jeszcze w Kingdom Come Deliverance 2. Czemu ja gram w Tainted Grail, wiesz? Patrzę na tych przeciwników i mówię, no design tych potworów naprawdę nie powala. Przecież mógłbym mm -hmm. w tym czasie grać w Oblivion Remastered, wiesz? A jednak Ale, wiesz co, mam takie, ale walka kur, w nie sobie jeszcze jednego questa? No, jak, no. Jakbyś tylko się zatrzymał, jeśli chodzi o walkę na to powiedział, że tak, ale Oblivion Remastered to ma dużo gorszą walkę. To się... Niż Tainted Grail? Tak, bo z Tainted o, Grail jest ten problem, się. że ta grama ma właśnie te takie bardzo staroszkolne mechaniki, tego, że jeśli chcesz lepiej władać mieczem, to oprócz tego, że inwestujesz te punkty, e, tam, umiejętności, no nie jak tam jak, wiesz, że spalasz ognisko, awansujesz, nie, jak tam zdobierzasz poziom, to inwestujesz w te główne cechy, tam może być siła, tam wytrzymałość, zręczność, tam percepcja, i tak dalej, tak te klasyczne, ale też masz te takie drzewka, umiejętności dodatkowe, ale przede wszystkim jest tak, że y, biegłość w danej dziedzinie, że się tak wyrażę, zdobywasz przez korzystanie na przykład, nie wiem, machanie mieczem jednoręcznym zwiększa twoją umiejętność machania mieczem jednoręcznym. Ja miałem na początku tak, że mnie po prostu, y, nie potrafiłem ani tego parowania, ani blakowania jakoś tak uskutecznić, że jeśli przeciwnicy byli dużo potężniejsi ode mnie, no to ja nie potrafiłem się obronić. No gra ma taki... Y, takie podejście zręcznościowe, że możesz robić takie szybkie uniki, nie te skoki w bok, tam do tyłu, yy, masz te mocne uderzenia i tak dalej. Tej walki jesteś w stanie się nauczyć. Później dochodzą takie yy, lepsze bronie, które też sprawiają, że nakładają się yy, te, te, te takie jak, nie, jak to powiedzieć jak debuffy, nie? Że, że po prostu nakładają się jakieś takie yy, rzeczy jak nie wiem, podpalenie, czy jakieś zamrożenie. Wiesz, takie rzeczy, które sprawiają, że łatwiej jest ci yy, nawet takich potężniejszych przeciwników pokonać, bo ich też możesz e, ogłuszyć, no coś, coś takiego zrobić. Jakby ta walka zaczyna nabierać sensu, ale dopiero po jakimś czasie, też wtedy, kiedy czujesz, że jesteś taki potężniejszy, że te uderzenia mieczem są mięsiste, że na przykład nie, nie musisz uderzyć tego, tego wilka 20 razy, żeby go pokonać, ty on po dwóch, trzech uderzeniach nie? i już zaczynasz wchodzić na taki poziom, że, że czujesz się taki potężny i, i to to, to sprawiło, że w pewnym momencie, jak ta, ta, ta walka zaczęła mi słychać przyjemność, na takiej samej zasadzie, jak walka w Tylko, że tutaj akurat, jeśli chodzi o magię, no, to jest jeszcze, jeszcze masz większe ograniczenia, niż na przykład w W miałeś ten grimoire i miałeś mhm. mieć te cztery czary, ewentualnie jeszcze różdżkę. Tutaj tak naprawdę możesz mieć tylko jeden czar aktywny w ręce i masz te cztery, yy, znaczy możesz sobie wybrać, bo masz cztery pary oręża, tak? Czyli możesz sobie na przykład, nie wiem, w, jednej, w jednym ustawić, że masz miecz i tarczę, w drugim ustawić, że masz łuk, w trzecim na przykład właśnie, nie wiem, różdżkę i, i magię, albo na przykład w obu dłoniach możesz mieć magię, tylko to mm -hmm. jest tak, że kiedy zaczynasz się specjalizować w, jednym, w jednej dziedzinie, to jest kosztem e, innej oczywiście. Innych, tak. I ja na przykład nie inwestowałem na początku w duchowość, do momentu aż znalazłem miecz, który miał jakieś takie bonusy, które wynikają z tego, że jak mam 11 siły, to mogę go używać, ale też muszę mieć na przykład, nie wiem, 5 duchowości. Więc zacząłem to, to robić. Tylko, że to levelowanie na początku jest dosyć żmudne i, i trzeba jakby y, się nastawić na, na pewien taki delikatny, nie mówię, że grind, ale delikatny, ale to, co później zaczyna się, kiedy zaczynasz, już y, trafiłeś już na, y, na zamek, tam przyjąłeś te pierwsze zlecenia, nie wiem, tam spotkałeś się, czy jeszcze nie, nie, nie byłeś. Widziałeś w ogóle, jak się podczas nocy zmienia świat, kiedy ten, ten dziw opanowuje i zwierzęta, widziałem. i bandytów, nie, i tam pojawiają znaczy, się w ogóle yy... też inne potwory, które normalnie się nie pojawiają w, tak, w ciągu, tak, w ciągu tak, dnia. Tak. Widziałem, fajnie widziałem trafiłem na zamek, szukam kapitana. To tak, to tu musisz pamiętać, biegałem, że jak trafiasz tam wcześniej. w nocy, to, to, to jest ten cykl dobowy i on pracuje tylko, wiesz, od 9 do 16 na przykład. Tak nie? jest, tak jest. No. Więc, tak, czekałem pod drzwiami i się irytowałem, bo przez, wiesz, zrobiłem odpoczynek do 8.20, o 8,20 ziomeczek dalej jeszcze spał, no, ja właśnie. sobie myślę. Jest już 8:20 dwadzieścia, do jasnej, tak. ciasnej, proszę tak. mnie przyjąć. Tak. Wiesz, to tam jest dużo w ogóle mechanik w tej grze takich, takich, takiego klasycznego RPG. RPGa. Wiesz, jakbyś na przykład powiedział, czy ta gra spełnia warunki klasycznego RPGa, to tak, bo i masz i rzemiosło, oprócz tych wszystkich klasycznych rzeczy rozwoju postaci, nie? tego, hmm. że możesz sobie dowolnie zmieniać zbroje, że masz te współczynniki, obciążenie, ciężar samej zbroi, e, rzeczy, które masz w plecaku, ale masz e, alchemię, masz jakieś receptury, które zdobywasz, właśnie, masz gotowanie. Ale czy to jest RPG, czy to jest klasyczne Elder Scrolls? No właśnie, ja, ja nie pamiętam, ile, ile czasu mi na przykład spędziłem w Elder Scrolls, na przykład w Skyrimie na, na, na gotowaniu, czy to też robiłem tak mechanicznie, nie? że gdzieś tam podchodziłem, bo tutaj jest też tak, że zdobywasz te składniki, tego jest mnóstwo, nie? tam ryby, mięso, różne rodzaje mięsa, no nie, psie mięso, no nie, mięso z jelenia, wieprzowina, wołowina, no po prostu wszystko, bo tam w ogóle też krowy są na, na tym, tym, tym drugim obszarze, które możesz, chociaż nie powinieneś, bo to jednak takie pożyteczne zwierzęta, nie, ale mógłbyś, powiedzmy, przerobić na, na, na, na sztukę wołowiny i, i jak masz przepisy, albo gdzieś tam sam eksperymentujesz nie z dodatkami, to możesz jakieś danie wymyślić i, i później mechanicznie Przygotowujesz sobie tego mnóstwo, nie? żeby być zawsze przygotowany, bo możesz, jak w Wiedźminie, pałaszować podczas walki i, i gra ma ten myk, że możesz na przykład zjeść, nie wiem, cztery czy pięć dań w tym samym czasie i dania regenerują ci powoli życie, nie? Powiedzmy, eliksir wypijesz i masz od razu wypełnione zdrowie, nie? Tam odzyskajesz zdrowie, a, a dania one ci czasowo zwiększają zdrowie, ale jak zjesz kilka tych dań to to działa jak tak wiesz, że przyspiesza, że po prostu to jest, to jest zabawne, bo to też kontruje te obrażenia przeciwnika. Szczególnie to się przydaje, kiedy walczysz z jakimiś potężniejszymi w cudzysłowie bossami, bo też ta, takie się pojawiają, to jest oczywiste i masz też tą moc tego, tego, tego, bo też nie wiem, czy to jest jakieś specjalne zdradzenie, bo to jest dosyć szybko, w prologu się dowiadujemy, że, że w jakiejś tam formie Król Artur żyje i on się staje częścią nas. I taką naszą głównym zadaniem jest odnalezienie tych, tych reliktów, można powiedzieć, mm -hmm. Artura. No i pierwszym, który musimy odnaleźć, który gości możemy, znaczy od razu go widzimy, bo to nie jest jakby ukryte, ale to jest kwestia tego, że to jest jakby historia ekskalibura, że każdy chciałby wyciągnąć miecz z kamienia, ale tylko jeden był. Tym, który mógł to zrobić. Nie? Ale zanim my do tego doprowadzimy, dojdziemy, no to mamy mnóstwo innych takich zadań, które robimy, które, które na przykład też zleca nam... E, znaczy w ogóle w tej krainie musimy, nie? Musimy też jakby, jakby do jakiegoś sojuszu doprowadzić, który, y, po, po, po którejś stronie musimy się opowiedzieć. No, w, wiele jest takich wątków ciekawych, ale... Y, no i właśnie a propos tego, jest jeszcze oprócz tego gotowania, jest jeszcze wędkowanie. I dla mnie, jak jest wędkowanie czy łowienie ryb w grze RPG, to to jest absolutnie, to już jest klasyk. To już jest, jak w CRPG, czy w JOD RPG jest, jest łowienie ryb, to wiem, że e, ci ludzie wiedzą, o co chodzi, jeśli chodzi o, o tego typu, typu gry. I dla mnie takim, takim kluczowym elementem tych gier oblivio-podobnych, czy Elders Scrollsowych jest ta eksploracja. Czyli jest to, że owszem, masz jakieś zadanie, które jeśli je dostaniesz, to ono ci wrzuca punkt na mapie, do którego masz się udać. Tak? Jeśli ta mapa nie jest odsłonięta, no to nie wiesz dokładnie, co cię po tej drodze czeka. Ale ja bardzo często po prostu yy, chodziłem sobie po tej mapie, po tym świecie. Wiesz? Po prostu byłem ciekawy, co tam znajdę za tym rogiem. Tu widzę jakieś światła, tu jakąś smugę. Tu gdzieś na horyzoncie yy, jakiś taki gigantyczny duch yy, nie wiem, jakiegoś renifera, nie wiem, co to za, za, za, za jeleń, no, wiesz, no, jest mnóstwo takich rzeczy, które sprawiają, że wiesz, że jesteś w jakimś takim świecie, e, świecie magicznym, wyjątkowym i ta eksploracja często prowadzi do tego, że na przykład odkrywasz nie wiem, przejście do jakiegoś lochu, jakiejś jaskini, ona mogła być związana z jakimś innym questem i byś tam pewnie trafił prędzej czy później, ale to, że sam odkrywasz to miejsce, i ja trafiłem do jednego miejsca, gdzie była chyba jakaś taka kluczowa postać, bo jest yy, w grze coś tutaj rodzaju kodeksu, no i tam jest kilka postaci opisanych i była jedna postać opisana, wyjątkowo, z nie miałem właściwie większej interakcji, bo jak tam trafiłem, no to żeśmy się pożali, puścił na mnie jakąś bestię i ja tą bestię ubiłem, ubiłem jego i jakby ten wątek zakończyłem, nie? On nie był na tyle istotny, żeby wpłynął na, na tą główną historię, ale byłem ciekawy, co by było, gdybym tam trafił z in w innym, w innym przypadku, nie? Czy, czy on otworzyłby mi jakąś taką inną linię questów, czy coś takiego by się znalazło, czy coś, coś innego, nie? I to jest, właśnie jeśli masz w grze takiej, nie? Coś, co, co jakby napędza twoją ciekawość, nie? Coś, co, co sprawia, że nie tylko ci się przyjemnie, powiedzmy, tłucze te potwory, bo co, to powinno być istotne, bo to w wielu przypadkach jakby zajmuje większość gry, ale masz masz tą, coś, co stymuluje twoją ciekawość, coś, co jakby sprawia, że odkrywasz jakieś miejsce, przenosisz się do tego innego wymiaru, nie? Wiesz, no jest, takie, jest taka misja, no nie będę specjalnie zdradzał, znaczy to nie będzie specjalnie spole, jeśli powiem o co chodzi w tej misji, ale jest generalnie takie zlecenie, że w pewnym magazynie giną po prostu rzeczy, no. Wiesz, zaczęło się od tego, że ginęły jakieś pojedyncze, nie wiem, przedmioty, tam, nie wiem, jedzenie i tak dalej, ale później zaczęło ginać więcej, więcej innych przedmiotów, nie tylko jedzenia, ale jakiejś jakieś broni i tak dalej. I kiedy ty trafiasz do, do tego miejsca, no tam tam się nic nie dzieje, ale wracasz tam nocą i okazuje się, że tam jakiś jest portal do innej, innego świata, tam przechodzisz, no i zaczyna się krótki, ale quest w zupełnie innym miejscu, mhm. poznajesz inne postacie, kończy się to wiadomo, jakąś taką większą bitką, ale za każdym razem, kiedy odkrywasz coś tak samemu, nie? że nie, nie prowadzi cię gra za rękę, masz taką niesamowitą satysfakcję z tego, że, że znaczy z tej, tej eksploracji, no nie? i ta eksploracja zawsze w takich grach musi być na wysokim poziomie, musicie, e, wiesz, ta gra musi w jakiś sposób nagradzać, nie? i ja już mhm. jestem na takim poziomie, że no, mam poziom 30, chyba, 31. Yy, żonglowałem to, to chyba nie, czy nie wspominałem ci, że były momenty, w których wiedziałem, że, że będę się męczył i zmieniałem poziom trudności między tym poszukiwaczem przygód, który jest takim podstawowym, na odkrywce. Nie? Bo jest jeszcze tam poziom fabuła, który jest taki, że możesz po prostu płynąć przez grę, ale żonglowałem nie w pewnym momencie, żeby nie, nie męczyć się, żeby się nie z... jak to powiedzieć, że kiedy gra za bardzo każe, kiedy co krok, wiesz, giniesz, to masz wrażenie, że, że, że coś źle robisz i, i się zniechęcasz do gry. Ja nie chciałem, żeby mnie ta gra zniechęciła, bo ja wiedziałem, że są te elementy, które mnie bardzo ciekawią. Chcę poznać tę historię, chcę zobaczyć, dokąd ono na mnie doprowadzi. I to jest najlepsze, że ja, kiedy skończyłem właściwie większość yy, rzeczy do zrobienia w tych rogach południa, czyli tej pierwszej lokacji, ja później, mimo, że tam do chyba do, do tej drugiej już Poszedłem, to wróciłem i odkryłem mnóstwo jeszcze innych, mniejszych wątków. E, no, tam na, na tyłach tego zamku, tam jest w ogóle taka osada uchodźców. Nie wiem, czy, mm -hmm. czy widziałeś tam, jest to, tam jest cały też taki wątek, gdy nie jest z tyłu. Tych, które, ale tych którym... takich wrogonastawionych. Nie, bardziej taki, taki, taki jakby takiej biednej wioski rybackiej. Nie wiem, taki, A bo e... ja trafiłem w ogóle na lewo od zamku, trafiłem. E do takiego obozu, gdzie są jacyś wieśniacy, którzy są wyjęci spod prawa, plus bandyci. Tak. E, jest jakaś w ogóle, jest jakaś brama, której pilnuje taki rycerz, który jest naprawdę potężny i który skopał mi tyłek, więc nie, nie zapuszczałem nie, się nie, nie, tam Nie, nie, bo to jest, drugi bo raz. To jest tak, że, że yy, jest kilka takich frakcji bandytów i oni mają swoich hersztów i no, no ja na początku, jak już wiedząc, że, że ja się po prostu odbiję od nich, to, to nie próbowałem tam wchodzić, ale jest tak, że ty Hmm, jedna z takich rzeczy, które możesz zrobić w grze, to jest to, że możesz zostać jednym z tych strażników. I, te, i dać się zrekrutować. To jest cały taki jed, dłuższy quest, on jest związany z głównym questem, ale jeśli go wykonasz, no nie, to możesz powiedzmy wrócić właśnie do, e, do tego kapitana, który ci tam to wszystko zlecił i powiedzieć, że okej, okay, wypełniłem te wszystkie warunki, które, które postawiliście przedtem, żeby zostać strażnikiem, chcę zostać z tym strażnikiem, no nie? I też jest zleceniodawca, który płaci ci, to taki, ty, taki łowca nagród, nie? Jesteś takim łowcą nagród, że po prostu z tablicy takiej yy, w cysowie korkowej możesz zdobywać zlecenie. I tam jest cała taki, taki wątek, że masz się właśnie pozbyć tych bandytów i tych hersztów. I jak ja już tam wróciłem, to już był na tyle potężny, że tam wchodziłem po prostu jak, jak terminator w masło. Nie? I, i, I to było mega satysfakcjonujące i proste i wiesz, no, to, są, to są takie drobne rzeczy, nie? Które, które, które masz w grze, które możesz totalnie zignorować i przejść po prostu do kolejnego świata, kolejnego wątku i odkryć kolejny e, interesujący świat, który się in, w inny sposób otwiera. To jest też, też ciekawe, nie? że jest więcej takich przestrzeni e, ładnie można to powiedzieć wertykalnych, nie? że tam masz e, dużo więcej rzeczy do do zeksplorowania na takiej zasadzie, że musisz znaleźć ścieżkę, gdzieś się wdrapać. No, powiem tak. Dla mnie Tainted Grail jeszcze nie skończyłem. Wydaje mi się, że jestem w tak dwóch trzecich. To jest takie małe odkrycie roku, kolejne, e, które, które pokazuje, że, że czasami e, małe studia, no nie, mogą zrobić grę, która może nie wygląda, nie prezentuje się jakoś tak optymalnie, ale może mieć tę iskrę, może zrozumieć o co chodziło w tych oryginalnych Elder Scrollach, to co jakby sprawiło, że, że ci gracze po prostu pokochali Morrowinda, pokochali Obliviona, no, Skyrim'a i, i uda się tę formułę, jakby tę, tę esencję przenieść do swojego świata, do swojej gry, jakoś ją nadbudować, rozwinąć lore swojego świata, żeby był, wiesz, to było ciekawe, i i wiesz, nie zrobi naprawdę fajną, yy, fajną yy, grę dla. Dla, no <grych> dla, dla hardkorów, no bo ona potrafi być czasami trudna, ale to przez to, tak, że Tak, Ale też jest suwaczek, dużo poziomów trudności. Można sobie ustawić story mode. I dokładnie. I to sprawia, że jeśli ktoś chce po prostu wejść w ten świat i, i, i mieć ten, ten minimalny poziom yy, jakby wyzwań. A skoncentrować się na, na odkrywaniu tego świata, to, to granita ci daje. Aczkolwiek uważam, że mm, y, też, też nie jest tak, że po prostu um, możesz tę grę przejść właściwie bez walki, bo po prostu zmieniają się te statystyki, nie? że po prostu jest trudniej ciebie zabić, a, a ty zadajesz więcej obrażeń. Nie? To się w ten sposób skaluje, nie? Że, bo to zauważyłem na przykład na... E, przerzucaniu czarów, nie? Bo zacząłem sobie przywoływać e, jakieś kościotruby, taki, taki czar do, e, no właśnie, do przywoływania i zależnie od poziomu trudności, okay. masz na przykład, nie wiem, te czary są tańsze, mniej manny kosztują i tak dalej, i tak dalej, więc to, e, no, wszystko po prostu się jakby suwaczkami e, obniża, jakby jesteś w stanie w, widzieć, nie? Gdzie cię to się zmienia. No ale to, żeby może też nie przedłużać, może kiedyś jeszcze... E, będzie okazja, nie wiem, skonfrontować się z, z, z, wiesz, z opinią, kiedy skończy tę grę i na przykład, a ty, nie wiem, jednak znajdziesz coś, co cię wciągnie na dłużej, bo nie chciałbym, żebyś się zmuszał. Właśnie to jest to, że ta gra, jeśli będziesz się zmuszał, to cię zmęczy, bo ona może mieć takie momenty, które będą po prostu zrywały ci, wiesz, jak to się mówi, berecik, to no nie, zrolowały mm -hmm. skarpetki, bo potrafi wyglądać, bo są takie miejsca, że wygląda jak, jak nie wiem, z obrazu Beksińskiego albo, albo Giger. Owszem, nie? są. Są takie miejsca, jest bardzo dużo takich fantastycznych, klimatycznych miejscówek, widać tam różne inspiracje tak to właśnie to mroczne fantazy, ale z drugiej strony tak jak zauważyłeś cała masa miejsc wygląda jak z PS3 te modele nie są jakieś szczególnie ujmujące ten świat przedstawiony bardzo często jest mm -hmm. strasznie drewniany i ja Ci yeah. powiem tak jest tam fajny klimat, jest dobra muzyka jestem rzeczywiście zaintrygowany tą historią, którą gra chce mi opowiedzieć chciałbym poznać ją bliżej ale znam siebie na tyle że wiem, że raczej szybko do niej nie wrócę, dlatego, że posłuchałem hmm. teraz... W ogóle podoba mi się, że ty jesteś tak zafascynowany tą grą, że tak się wciągnąłeś, to jest super, bo widzisz właśnie są takie gry, które atakują nas z nienacka i wciągają nas na wiele godzin, więc ja się bardzo cieszę, że tobie to hmm. podeszło. Y to jest zawsze też pewnie kwestia humoru, klimatu, Ech. momentu, w którym grać podejdzie, wiesz. Y natomiast ja po prostu cały czas sobie myślę, ja kocham Oblivion. Ja przeszedłem Oblivion z dodatkami na premierę, więc powrót do tego remastera dla mnie był po prostu bajką. No ale Aha. oczywiście miałem inne gry. Musiałem recenzować, grać w jakieś gry, które potem omawiałem na podcaście i ten Oblivion leży. Atomfall z Game Passa zacząłem grać, też mi się spodobał i on też leży, bo grałem w inne gry. Wiesz, zaraz jest Kronos, e, Hell is Us, wiesz, Metal Gear Solid Delta I ja po prostu <grym> wiem, że ten Tainted Grail spadnie gdzieś mhm. tam, wiesz, na dno tej kubki tak. wstydu i ja raczej szybko do niego nie wrócę bo on mnie no no, ja, tak to, bardzo ja, ja nie, nie zrobił tak, jak tak, ciebie, tak, nie? Tak, nie, ja po prostu miałem tak, że ja, ja miałem ten moment, który, w którym ty jesteś chyba miesiąc temu mm -hmm. i przerobiłem wiele innych gier i wróciłem do Tainted Grail i, i troszeczkę się zawziąłem, jakby prze, prze, przetrawiłem ten moment, który mnie męczył mówię, właśnie ci przeciwnicy i mówię, nie, nie, no, biorę się za siebie, Obniżyłem wtedy ten poziom trudności do odkrywcy i skoncentrowałem się na, na zrobieniu kilku takich questów fabularnych, yy, nie że FedExowych, nie? ale takich, że po prostu pchnąłem tą fabułę. No tam jest ta laska od tej, od ze tej... sklepu, która potrzebuje tych towarów, A. prawda? kogoś trzeba znaleźć i tak dalej. I tak ładnie. Y -hmm. I wtedy, wtedy, jak już moja postać się na tyle rozwinęła, że już, taką, że już nie byłem takim yy, mięczakiem, i to mogłem po, po tej krainie znowu odkrywać te rzeczy i znowu, wiesz, ten baksyl właśnie taki obliwiono podobny zaskoczył i, i to zrobił. No ale to jest tak, jak mówię, no, ja przeszedłem to, jak obawiam się, że gdybym na przykład zagrał w tę grę znowu właśnie będąc otoczony właśnie czy Kronosem, czy, czy jakimiś innymi takimi grami, gdybym ją w momencie porzucił, bo bym się skoncentrował na tych takich tytułach, które czekam już od dłuższego czasu. Ale, wróci, ale gram, podoba mi się i e, jeśli ktoś e, szuka gry, która e, ma, nawet gdzieś ktoś mówił, że to taki trochę gotikowy e, motyw, no nie? że po, po prostu chodzisz po świecie i, i spotykasz rzeczy, które cię interesują, wiesz, ta eksploracja tego, że po prostu możesz gdzieś trafić zupełnie, wiesz, że w pewnym momencie spotkałem gościa, który miał jakąś dziwną maskę, no nie, nie wiedziałem kim on jest, ale poszedłem dalej i Wydarzyło się takie coś dziwnego i trafiłem, i tutaj nie będę za bardzo zradał, do, do miejsca a Ul, i mówię, jak to się w ogóle potoczyło, nie? Że teraz jestem tutaj y, wyznawcą królowej pewnej. I mnie to bardzo zaintrygowało. Nie jest to może coś na zasadzie jakiegoś, nie wiem, czegoś absolutnie niesamowitego, ale właśnie kwestia tego, że... Ta, ta historia, te, te miejsca potrafią zaskoczyć i, i, i to sprawia, że mnie ta gra e, tak przyciąga i chcę po prostu cały czas e, wiesz e, eksplorować, robić te, te zadania e, klepać te, te, te mopki, chodzić po tych jaskiniach odkrywać te miejsca e, no miód, miód i rzeszki no ale to jest, no to to jest na tyle, myślę, że e, udało nam się tutaj przekroczyć magiczną e, barierę tych trzech godzin, więc y, wszystkie inne rzeczy, które moglibyśmy mieć, jeszcze jakieś tematy i popkulturalne, i planszówkowe, to zostawimy sobie na następny raz. Ja miałem tutaj wielką chętnie. przyjemność tej rozmowy z Tobą. Bardzo Ci dziękuję, że, że, że mnie w tym wirtualnym studiu, w tej w podcaście odwiedziłeś. Ja Ci również dziękuję. Damian, ja bardzo lubię do Ciebie przychodzić, także zapraszaj mnie częściej. Ja zawsze lubię z Tobą porozmawiać o rzeczach wszelakich. Ja też mam i filmy, i, i książki, i komiksy. Zawsze chętnie z Tobą porozmawiam. Zresztą Skoro słuchasz rozgrywki, to wiesz, że jesteśmy w trakcie prowadzenia rekrutacji na nowego nagrywającego. Mieliśmy już Majka z Forum Ogadki, mieliśmy chłopaków ze Starego Gracza i teraz niedługo będzie też czas na ciebie, żebyś wpadł na rekrutację. Także dam jeszcze znać, omówimy szczegóły. Z przyjemnością, z przyjemnością I, i, i, i przeprowadzimy rozmowę kwalifikacyjną, także, także zawsze bardzo dobrze się z tobą rozmawia. Dziękuję. No ja serdecznie polecam, y, oczywiście ja chociaż nie muszę, wszyscy wiedzą, y, podcast Rozgrywka, podcast y, Grube Rozmowy, y, szczególnie ten ostatni odcinek, który którym y, rozmawialiśmy o, o, o nostalgii. Y, tak jest. Y, znaczy, to, to, to nie jest to ostatni odcinek, przedostatni. Bo, Tak, tak. Bo, bo, bo jeszcze był jeden albo dwa, możliwe rzeczy tak. przedostatnie, ale tak, ten odcinek o tak. nostalgii na propsie, to się zgadza. Tak. Więc, więc dziękuję serdecznie. Dziękuję wszystkim naszym e, drogim słuchaczom. Pamiętajcie, żeby odwiedzić e, na, na, na, na grupach, na Discordach, bo wiem, że Rozgrywka ma Discord, więc na pewno tam warto wpaść. E, grupy Fantazmagierii, Twitter, Facebook. I co? Słyszymy się za tydzień. Cześć. Hej. Cześć, cześć.